Złotych. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl Proszę Państwa, nadajemy na żywo. Gwiazda długo milczała na temat swojej najnowszej. Na chrypę to wokaler. Wyrób medyczny wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Wreszcie zabrała głos w tej sprawie. Ech, w to się nie wcisnę. Gdzie znajdę coś większego? Uh, nie Oferta, w której się zmieścisz. 13 giga oraz rozmowy, smsy i mmsy bez limitu. Do wszystkich za maks. 39 zł miesięcznie w usłudze 1 na wszystko. A jak nie używasz, nie płacisz. Kup na newmow.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Minęło jak wiemy 6 miesięcy rządów gabinetu premier Beaty Szydło. Co można zapisać po stronie plusów, a co po stronie minusów? Rząd oceniany jest jak wiemy nie tylko przez wyborców czy opozycję, ale również przez instytucje zewnętrzne. Ostatnie dni przyniosły ocenę agencji ratingowej Moody's, która nie obniżyła ratingu Polski, ale zmieniła perspektywę dla Polski na negatywną. Nie jest to koniec świata i nie musi oznaczać obniżenia ratingu za pół roku, ale jest pewnym sygnałem dla Polski. Z drugiej strony pracę rządu ocenił niedawno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który podobnie jak Komisja Europejska podtrzymał optymistyczną prognozę dotyczącą wzrostu produktu krajowego brutto. W przyszłym roku może on sięgnąć 4%. Ten wzrost zawdzięczać będziemy przede wszystkim mocnej konsumpcji wewnętrznej, na którą istotny wpływ będzie miał program 500+. To obietnica, którą rząd spełnił. Udało się również przyjąć ustawę o obrocie ziemią, zlikwidować obowiązek szkolny dla sześciolatków. Program darmowych leków dla seniorów ma działać od września. Z drugiej strony Nadal nie podniesiono kwoty wolnej od podatku, nie obniżono wieku emerytalnego, nie wprowadzono podatku handlowego, obrotowego, który rodzi się w bólach. Dziś pytanie, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie? A moim gościem jest pani posłanka Barbara Bartuś, zastępca sekretarza klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Po słynnym podsumowaniu rządów po -PSL, platforma odpowiedziała oceną sześciu miesięcy. Rządów Prawa i Sprawiedliwości. W raporcie Platformy można przeczytać m.in.: spośród 65 obietnic, rząd rozpoczął realizację co piątej. Głównym działaniem PiS było w tym czasie zawłaszczenie instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa. Krzywdząca ocena? No, bardzo przewidząca ocena, ale czego się spodziewać po opozycji, która tylko skupiła się na ataku rządu pani premier Beaty Szydło, też w dużej mierze po to, żeby przykryć swoje, swoje, swoje y, niedociągnięcia, swoje y, delikatnie mówiąc niedociągnięcia, bo można używać y, y, bardziej ostrego języka, tym bardziej, że wiele zawiadomień do prokuratury zostało już skierowanych, więc y, była koalicja rządowa PO y, głównie, chcę odwrócić uwagę, od osiągnięć rządu i od tego, jak bardzo źle rządzili sami. Wśród ja pan redaktor mówił o standardowych osiągnięciach rządu pani Brato, Braty Szydło, ale ja bym powiedziała, co jest najważniejsze. To, co rząd pani Braty Szydło robi, robi nie tylko wywiązując się z obietnic wyborczych, ale robi też w ramach konsultacji. Ten słynny podatek od powierzchni wielkopowierzchniowych, od sklepów, to właśnie o to chodzi, że rząd pani Braty Szydło konsultuje to z polskimi przedsiębiorcami, żeby nie narazić ich interesów, polskich przedsiębiorców, na jakieś straty. Więc ja, jako taką Główną zaletę rządu pani Beaty się to bym y, podkreśliła, że konsultuje nie robi nic na siłę, no tak, ale, ale pewny, jeszcze jeden pewny... mam sukces osobisty. Mm. Y i poniedziałek, 16 maja świętowaliśmy w Sączu powrót kałpackiego oddziału, oddziału Straży Granicznej do Sącza. To też było jedno z zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości, które dotyczyło terenu, dotyczyło mojego terenu. Także rząd pani Beaty Szydło realizuje to. Wróćmy Polakom, pani poseł do, do tego raportu. W budżecie czytamy na 2016 rok, pomimo przesunięcia części dochodów z 2015 i wyższego niż zakładano zysku z Narodowego Banku Polskiego, został zapisany deficyt w wysokości 55 miliardów złotych. Nominalnie najwyższy w historii Polski z po 1989 roku. Skoro o pieniądzach mówimy. Nie ma pani wrażenia, że rząd skupił się na wydatkach, a w dużo mniejszym stopniu na wpływach do budżetu. Może jednak powinno być odwrotnie. Najpierw zarabiamy. A potem wydaje się, absolutnie, absolutnie się nie zgodzę. Jeżeli nie zrealizowalibyśmy programu 500, to byłoby mowa tak, jak jest przy przywróceniu wieku emerytalnego czy, o, nie, czy podwyższeniu kwoty odwolnej od podatku. Natomiast musimy jedno pamiętać, że ten budżet taki z takim dużym deficytem obliczyliśmy właśnie porządek Platformy Obywatelskiej i PSE. Pani poseł, to, pani doskonale wie, pani doskonale wie. I do tych ubytków wacz. Proszę mi pozwolić na jeden komentarz. Pani doskonale wie, że ten budżet zapisany w projekcie ówczesnego rządu był jednak nieco, ten niedobór był jednak nieco niższy. Tak, ale ten niedobór był. Jego nie powinno być. Jeżeli, jeżeli by nie dopuszczono do takiego spadku wpływów z VAT-u, jeżeli, jeżeli, jeżeli by gospodarka nasza funkcjonowałaby tak jak Moskwa, to faktycznie ten program 500+, plus można by było łatwiej zrealizować. Tyle tylko, że, że ze, ten... sprawą, ze sprawą VAT-u i yy, yy, nadużyć wynikających z funkcjonowania całego systemu, yy, nie radzi sobie bardzo wiele państw. Pan ale wie, że to nie jest sprawa prosta, co więcej ma tę świadomość również rząd pani premier Beaty Szydło, skoro w budżecie nie zapisano spodziewanych ewentualnych wpływów z tytułu tego uszczelniania i słusznie zresztą. Panie redaktorze, rząd pani Beaty Szydło pracuje bardzo odpowiedzialnie i trudno było zapisać w budżecie wirtualne zyski, które mogą przyjść, ale rząd pani Beaty Szydło dostrzega problem, jeżeli chodzi o VAT, to nie, nie, nie przystąpił do tego, tak jak zrobił rząd poprzedników, kiedy widząc ubytki w VAT-ie podniósł wszystkim VAT. My, przy, przyglądaliśmy się, przyglądamy i przygotowaliśmy zmiany, które mają dotyczyć uszczelnienia systemu, czyli nie podnosimy podatków, to jest bardzo ważne osiągnięcie. Natomiast jeżeli mówimy, że kraj się rozwija, to musimy też patrzeć długofalowo, patrzeć na to, że w kraju się rodzi coraz mniej dzieci i natychmiast trzeba na to reagować, bo dopiero efekty będą w, per, w perspektywy i w perspektywie pani, te pieniądze o... też wrócą na rynek i też zasilą to zgoda, co więcej, nawet oceniające nas z zagranicy, oceniające instytucje wskazują, że to będzie pewien, pewien motor, który napędzać będzie naszą gospodarkę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że te dodatkowe pieniądze tak ważne dla budżetu państwa może być bardzo trudno. Podatek bankowy, który już obowiązuje, może nie przynieść, sądząc, po pierwszym miesiącu spodziewanych zysków. Podatku handlowego, o czym mówiliśmy obrotowego, wciąż nie ma. Przedstawiono niedawno kolejną wersję. Wpływy czy też oszczędności z tytułu uszczelniania systemu podatku VAT są właściwie niemożliwe do oszacowania, bo my na dobrą sprawę nie wiemy, Pani Poseł, ile tych pieniędzy ewentualnie zaoszczędzimy. Zatem y, y, kumulacja tych wydatków może być, y, może być trudna do zrealizowania. I dlatego ten zapisany deficyt, który wierzę, że przy realizacji on będzie znacznie, znacznie niższy, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, pewne wpływy nie da się oszacować. Natomiast realizujemy, realizujemy swój program i m.in. też oprócz tych wpływów, może drobne wpływy, ale opodatkowaliśmy odprawy od zarządów spółek, te, te niebotycznie wysokie odprawy. Wprowadzamy też rodzaj takiej sprawiedliwości Społecznej. Rząd Pani Beaty Szydło bardzo odpowiedzialnie podchodzi do budżetu. Ja rozumiem, że ten deficyt wydaje się wysoki, ale dlatego to zapisaliśmy, żeby nie zapisywać wirtualnych dochodów, które, nad którymi pracujemy. I cały czas są konsultacje, jeżeli chodzi o, o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Pracujemy też nad innymi ustawami, chociaż też nad nami ciążą inne zobowiązania, które też rząd Pani Beaty Szydło... Czuję się on pani Beaty Szydło nie wycofuje. Jednak, jednak ściągalność, myślę, że to będzie duża, e, duża poprawa, jeżeli, jeżeli nie pozwolimy uciekać tym pieniądzom, które powinny być w budżecie. Akurat prawie wszyscy i opozycja i wyborcy będą państwu kibicować. Na ocenę pani poseł Polski ma wpływ, jak wiemy, sprawa sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy nam się to podoba, czy też nie? W dzisiejszej patowej sytuacji będziemy trwali przez lata... Ja mam nadzieję, że to, że wyborcy tak naprawdę nie interesują się tymi, tymi marszami, tak, tak przeciętny Polak, tak naprawdę to niewiele go to interesuje i jak widać po sondażach na, poparcie nie spada, więc myślę, że opozycja w końcu zacznie rozmawiać. Wiem, pierwsze nieudane próby, chociaż, chociaż jest i tak w moim przekonaniu e, że prezes bez PZL przyszedł, to już jest jakieś jakaś taka, takie światełko, że te rozmowy mogą się rozpocząć, że te rozmowy są możliwe, ale opozycja też w którymś momencie w końcu zrozumie, że ciągła walka nie przesparza im punktów procentowych poparcia i mam nadzieję, że w końcu zaczną myśleć o Polsce nie tylko o sobie i wtedy ta płacowa sytuacja, która dziś istnieje, zostanie rozwiązana. Powołała się Pani na sondaże, ja tylko przypomnę, o czym zapewne Pani wie Pani Poseł, że zgodnie z tymi sondażami większość wyborców, również państwa wyborców opowiada się za rozwiązaniem tego konfliktu i ten spór, za który obciążają jednak polityków prawej Sprawiedliwości. Wcale im się nie podoba. Ale to jest narracja przygotowana. Przecież ja byłam w poprzedniej kadencji posłem. Ja też nie tylko jestem sek zastępcą sekretarza w klubie, ale jestem też zastępcą przewodniczącego komisji ustawodawczej I, i pracujemy i też występowałam przed Trybunałem i wiem jak odbywała się i debata i ten projekt procedowany był, który Platforma, dokładnie prezydent firmował, ale kto go przygotował został uchwalony i wiem jak byli wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w poprzedniej i kadencji. Ja wiem, że poprzez narracje nowoczesnej platformy nie przywija się to może do, do wielu osób, ale tak naprawdę winą i to jedyną i podstawową winą było to, że Platforma chciała zawładnąć, zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny, jak zobaczyli, że wyniki sondażowe ich spadają i że Prawo i Sprawiedliwość może wybory wygrać. Pani poseł, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli przed godziną 13. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Posłanka dziękuję. Barabartuś, Bartuś, zastępca sekretarza klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam nasze strony internetowe, tam program za, a nawet przeciw. Oh uh -huh. uh -huh. Wszystkich, proszę Państwa, w dzisiejszych dziennikach podsumowanie sześciu miesięcy rządu pani premier Beaty Szydło, m.in. w dzienniku Gazecie Prawnej Grzegorz Życki napisał szybkie tempo wprowadzania zmian ustawowych. To po pierwsze, żaden z gabinetów w ciągu 27 lat, łącznie z rządem Tadeusza Mazowieckiego, nie miał takiego startu. Rząd Beaty Szydło powstał w połowie listopada, a do końca roku Sejm zdążył przyjąć 28 ustaw. Pan Andrzej komentuje, faktycznie PiS idzie jak burza ze zmianami głoszonymi w programie wyborczym. Ale brakuje mi w tym wszystkim, napisał słuchacz pewnej refleksji na temat sensu wprowadzenia tych zmian. Teraz będę liczył na to, że za mniej więcej rok te wszystkie programy będą dogłębnie przeanalizowane, w razie nieprzynoszenia efektów, po prostu zlikwidowane. Siedem trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie? Za, a nawet przeciw. Panie Robercie, witam pana, halo. Ja witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja oczywiście oceniam pozytywnie, przede wszystkim jest to polski rząd, nie rząd, który słucha instrukcji z Berlina i właśnie pan tutaj wspomniał o sprawie trybunału. No Kilkanaście minut temu dowiedziałem się z konkurencji rozgłośni, że organizacja terrorystyczna o nazwie Komisja Europejska wścieka się i żąda że jeśli Polska nie ustąpi w tym prawie na, bo to tak naprawdę o to chodzi, i nie ustąpi tym, którzy zrobili ten hamak, czyli PO to jakieś tam procedury i tak dalej, przecież jesteśmy suwerennym państwem i właśnie chyba o to chodzi, że ten rząd nie jest lubiany, bo yy, nie traktuje, u, traktuje Polskę jako państwo suwerenia, a nie jak członka takiego EWPGB, jakim jest Unia Europejska. Więc no to chyba myślę, że... Wspomniał pan o tym, że nie wszyscy kochają ten rząd i to jest prawda, sądząc po dzisiejszych listach. Pani Sylwia napisała między innymi przeraża mnie, z jaką beztroską rząd nas zadłuża. Jeśli zaczną realizować kolejne obietnice wyborcze, może być niestety jeszcze gorzej. Pani Mario, witam. Halą? Dzień dobry. Dzień do... Dobry. Ja bym chciała zabrać głos na temat naszego rządu. Nie jestem zapisem, co prawda, mój mąż tak, ja nie, ale ja w sprawie 500 plus. Mm -hmm. Moja siostra ma wnuczka, którego wychowuje sama córka jest bardzo rozgoryczona, bo przekracza jej 25 zł, tylko 25 zł yy, z tej kwoty 800. Aha. Mówi tak. Pani o, yy, o po prostu kwocie przypadającą tak. na jednego członka yy, rodziny. Tak. Moje dzieci dostaną. Co prawda im się dobrze powodzi. Ja nie, nie, nie mówię, że nie. Dobrze im się powodzi, ale skoro dostaną, to wezmą. No tak jak córka ma twoje dzieci, dostanie na dwoje, syn ma dwoje dzieci, Pani dostanie Mario, na jedno. do puentu, ale... do, do czego zmierzamy? Zmierzam do tego, że ta ustawa jest napisana na kolanie, ponieważ y, według mnie powinno, y, powinno y, być... Y, nie być kryterium dochodowego w ogóle? Nie, kryterium powinno być, ale od góry. To znaczy, y, dzieci, y, y, dzisiaj nawet taką słyszałam wypowiedź, że y, te osoby, których wstać, y, dostaną, stać wychowywać, y, mają dobre zarobki, i stać, y, y, na, a mimo to dostaną. Te 500 złotych, a są osoby, co mają 1600 zł, mają yy, jedno, dwoje dzieci... I tych już... pieniędzy, i tych pieniędzy domyślam się nie zobaczą. Pan Mariusz, pani Mariuszu, witam, halą. Witam Pani Kubo, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. No, ciężko jest ocenić pracę rządu po pół roku, bo to jest stosunkowo krótko. Patologii, które w naszym kraju narosły, jest tyle, że pół roku nie wystarczy, żeby powiedzieć jednoznacznie. No, sprawy idą w dobrym kierunku, bo rząd wreszcie zaczął się troszczyć o, o sprawy zwykłych obywateli. A, a, a my a rozmawialiście Państwo z panią poseł 2 ja mam znajomego, który jeździ Tirem po Europie i opowiadał, jak woził drut stalowy przez dwa tygodnie po Europie, nie rozładowując w ogóle samochodu, tylko robiąc papiery. Czyli. Są tak wymyślone mechanizmy wybudzania VAT-u, że w ciągu pół roku może jest mało czasu, żeby te wszystkie mechanizmy ukrócić. Tak jak kiedyś opłacało się bardziej sprzedawać leki za granicę niż dawać je i refundować ludziom. Generalnie ocena jest pozytywna. Zobaczymy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że on ci nie poślizgnie albo, albo gdzieś nie zadufa w sobie w ten sposób jak poprzednia ekipa, która też bez trosku zadłużyła nas badatela na grube miliardy złotych. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Zbigniewie, witam. Halo. Witam pana panie Kubo. Witam. Troszkę Niech proszę ściszyć tak? radio, dobrze? Tak, tak, tak już ściszno. Uh -huh. Chciałbym powiedzieć, co się na pewno udało rządowi. Udało się podzielić dodatkowo jeszcze raz dokładnie polskie społeczeństwo. Między innymi przez te nieszczęste 500, które nie podwyższy standard życia rodzin. Okej, okay. tylko dlaczego nie wszystkich? Druga rzecz. Udało się pokazać, gdzie część społeczeństwa ma rząd nasz poprzez podniesienie standardów upowa uprawnień dodatkowych dla Kleru, dofinansowanie ojca ryzyka. Mhm. Ośmieszył się rząd stwierdzając, że było mówione, że polska gospodarka jest w katastrofalnym stanie. Panie Kubo, trzy miesiące po wyborach wyszło z ust ministrów PIS-u, że polska gospodarka ma się świetnie. Pa Tydzień temu była y, ocena rządu, okazało się, że znowu jest tragedia. Mam pytanie, z kogo oni robią wariatów? Znasz? Dzięki Bogu się nie udało, bo teraz jeszcze jedna rzecz. Ostatnia, nie udało panie im Zbigniewie, się, bardzo proszę, tak nie, bo wielu słuchaczy udało, czeka. Nie udało im się wprowadzić rzeczy, które obiecywali, ale nie wiedzą, wie że nie mają szans. Między innymi tak zwany podatek bankowy, bo się przekonali, że banki już mają antidotum na ich działania, bo tam naprawdę pewno są bankowy, Podatek bankowy został wprowadzony i on już działa w praktyce. 27 minut po południu. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Sześć miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości to wielkie zamieszanie polityczne, ale zamieszanie polityczne spowodowane nade wszystko dosyć ostrymi próbami dopuszczenia Prawa i Sprawiedliwości do inicjatywy politycznej ze strony opozycji, która wyraźnie nie pogodziła się z państwem. W związku z tym efekty z tych 6 miesięcy były trudne do osiągnięcia właśnie z powodu tego zamieszania i wewnątrz kraju i ingerowania z zewnątrz także Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej. Dlatego jeden bardzo pozytywny aspekt można określić po tych 6 miesiącach, że niezależnie od tego, jak partie polityczne opozycji odnoszą się do PiS-u, ważne jest, jak PiS oceniają sami wyborcy, a to zewnętrzne się najczęściej i ostatnio bardzo pozytywnie, pozytywnymi dla PiS-u ocenami w sondażach wyborczych. 28 minut po południu. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień Jakubo, dobry, Pozdrawiam pana i całą trójkę, panie Kubo, no moja ocena władzy jest bardzo krytyczna, moim zdaniem czego PiS się nie dotknął, to popsuł, a te zmiany chociażby widać w mojej ukochanej trójce, tak? gdzie nie mamy pani Magdy Jeton, gdzie mamy pana Pawła Lisickiego, który tak naprawdę publicystą jest żadnym. Tak to wygląda, panie Kubo, niestety. Mam tylko nadzieję i dziękuję, że są jeszcze w trójce tacy ludzie, którzy potrafią w sposób delikatny dać do zrozumienia, co myślą o władzy nowej, a najlepszym tego przykładem był ostatni top wszechczasów, czyli wolność, kocham i rozumiem. Pozdrawiam serdecznie. Pan Maciej, by top wynikał z głosowania słuchaczy, pan Maciej napisał, zdecydowanie pozytywnie oceniam pracę rządu pani Beaty Szydło. Kilka ustaw, w tym 500+, plus, czy podatek bankowy, to dobre, prorozwojowe projekty. W końcu mamy rząd, który na pierwszym miejscu stawia Polskę Polaków, a nie Unię i jej interesy. Panie Romanie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To znaczy tak, żeby nie przedłużać politycznie, oceniam bardzo wysoko, bardzo dobre zmiany, zmiany na stanowiskach, zmiany polityczne, ok. natomiast gospodarczo, to tak z przekąsem, chciałem ocenić też Szydło, że zdała egzamin z ekonomii politycznej socjalizmu. To gospodarcze to jest dno, to jest kompletne dno. Ja nie słyszałem na przykład ani jednego słowa na taki temat, czy na czymkolwiek chcą oszczędzić. Jest tylko mowa o wydawaniu pieniędzy, ściąganiu podatków, gdzie tylko się da. Dziękuję. 12.30 już prawie, dr Maciej Mrozowski, Uniwersytet SWPS. Rząd jest uwikłany w szereg konfliktów politycznych, które... Wybuchły po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, więc trudno jednoznacznie ocenić w tej sytuacji dokonania rządu, nie popadając czy unikając jakiejś takiej propagandowej krytyki. Dużo się wydarzyło, rząd ma i chwali się takim programem 500+, czyli zainicjował pewne zmiany społeczne, które składają się na coś, co nazywamy dobrą zmianą, no ale równocześnie awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego troszkę kładą się cieniem na dobrą zmianę i raczej trudno oczekiwać w najbliższym czasie, żeby rząd uzyskał taką jednoznaczną opinię ze strony społeczeństwa, że będzie dobrze. 29 minut do 13 Pan poseł Zbigniew Konwiniski jest moim gościem, Platforma Obywatelska Witam Pana Panie Pośle, kłaniam się Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu Wspomniałem o tym raporcie, Platforma przygotowała raport oceniający rządy premier Pani Beaty Szydło wśród zarzutów zawłaszczenie instytucji publicznych i spółek skarbu państwa Rozumiem, że Pan spodziewał się że stanowiska będą obsadzali politykami Platformy, tak? Ja pamiętam co PiS mówił w kampanii wyborczej o obsadzaniu spółek skarbu państwa pamiętam co jeszcze tydzień temu mówił minister Jackiewicz i kilkadziesiąt godzin po tym wystąpieniu ministra Jackiewicza, kolejny polityk, kolejna zmiana będzie w Komisji Finansów Publicznych, bo przewodniczący Komisji Finansów Publicznych został członkiem zarządu PZU, więc po byłym przewodniczącym Jasińskim, który trafił do, do Orlenu. To jest kolejny wprost polityk, który trafia do spółki Skarbu Państwa. To nie jest kwestia tego, czego, czego ja się spodziewałem, to jest mm -hmm. kwestia tego, co PiS mówił w kampanii, w kampanii wyborczej e, i widać, że, że sięga daleko e, w stronę swojego ugrupowania i ci politycy trafiają do spółek Skarbu Państwa. Wprost z polityki. Do takiego marszu wprost z polityki nie mieliśmy. Można różne rzeczy, niej koalicji, ale nie było takiego marszu, takiego gremialnego wprost z polityki, no bo e, Masztalerek, który względów nie jest umieszczone na liście do Sejmu, ale jest znakomity, żeby, żeby pracować za duże pieniądze w Orlenie, czy, czy, czy, czy były poseł Rogacki. W ogóle ta cała ekipa z wyprawy słynnej madryckiej już została dobrze zagospodarowana w spółkach. Ciekawe, ciekawe panie Świadek pośle... Świadek nasz lubi Adama Hoffmana, tak, zostaje prezesem lotosu. No to, to, to pokazuje rzeczywiście, że ten zaciąg z polityki... Z, ciekawe, z że stawiają państwo podobne zarzuty do tych, które przedstawił PiS, oceniając rządy Platformy i PSL, bo wśród zarzutów zawłaszczenie państwa i nepotyzm. To dla pana rzeczywiście nowość Słyszę Wyszczał pan zapewne o spółce Elevar, jeden z wielu przykładów zawłaszczania i nepotyzmu z czasów rządu pop co by za to odpowiedzialne, poniosły konsekwencje. Tylko w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, my przedstawiliśmy dokument. 60 kilka stron. Natomiast PiS, chcąc rozliczać nas tydzień temu, nie przedstawił na to żadnego dokumentu. 10 godzin mieliśmy w w do czynienia z taką beletrystyką, a nam dano 34 minuty na to, żeby się do tego no, To odnieść. się zakończyło. Podeszliśmy poważnie do tego mm -hmm. zadania i podsumowując, rządy PiS-u przedstawiliśmy konkretny dokument, który na stronach Platformy można sobie przejrzeć, i to jest 60, 60 stron. To się jednak zakończyło, biznesu. panie pośle, o czym pan zapomina. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, trzydziestoma wnioskami skierowanymi do prokuratury. A tu nam nie zaimponuje PiS, bo my e, e, podobną ilość do różnych instytucji od początku kadencji tej e, tych sześciu miesięcy na różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości również złożyliśmy, czy to do prokuratury, czy do nik czy do Centralnego Biura e, Antykorupcyjnego. Także tutaj, tutaj PiS nam nie zaimponuje. Im 6 miesięcy wystarczyło, żeby, żeby kilkanaście takich wniosków również na nich skierować. Taki pierwszy z brzegu przykład, ostatni, to jest zwiększenie dotacji dla do Naczelnej Izby Lekarskiej i zlecenie o Naczelnej Izby Lekarskiej otrzymujące firma, której właścicielem jest szwagier ministra zdrowia. Panie pośle, ja wiem, że chwalenie, docenianie nie jest rolą opozycji, ale coś zapisał rządowi po stronie plusów? Może program 500+. Plus? To nie jest program 500+, plus, tylko to jest program 500-, minus, panie redaktorze. PiS w kampanii wyborczej mówił, że będzie 500 zł na każdy dziecko. Pani premier, obecna Bata Szydło trzykrotnie, stwierdził, powiedziała, że 500 zł na każdy dziecko w debacie z panią premier Ewą Kopacz. 3 miliony dzieci wykluczono z tego programu, 1 800 tysięcy rodzin nie dostanie ani złotych, złotówki. E, miało być 500 złotych na każde dziecko i jest dziecko odliczone od drugiego i do, do 18 roku życia. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest rodzina, która ma trójkę dzieci, jedno dziecko ma 19 lat, drugie 18, no, jest... trzecie 16 nie dostanie ani złotówki. Panie pośle, Pani pośle dzieci nie miała, przy całej y, y, sympatii no, w tej narracji jest y, y, sporo hipokryzji, bo z jednej strony, y, ileż to razy Platforma podkreślała, że nie stać nas na realizację, y, nawet w tej wersji obowiązującej teraz tego programu, w tym roku 17 miliardów, w przyszłym roku tych przekroczy 20 miliardów, a w chwilę później pojawia się propozycja, że dajmy wszystkim dzieciom. Tak, dlatego, pan doskonale wie, Pan doskonale, wie, wybory, pan doskonale e, wie, że to byłoby bardzo trudne dla wygrał wybory i Rolą opozycji jest rozliczanie rządzących z realizacji ich obietnic. A obietnica mm -hmm. była taka, pięć złotych na każde dziecko. tym my proponowaliśmy, żeby ten program wszedł w życie o trzy miesiące później i żeby inny system był jakby redystrybucji tych dystrybucji tych środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To pozwalałoby jakieś tam środki o kilkaset milionów rocznie również oszczędzić. PiS w kampanii mówił, pięć złotych na każde dziecko. My tego programu nie popierali ale skoro on już jest, to trzeba go uczynić jak najbardziej sprawiedliwym. A PiS w kampanii mówił, że będzie 500 złotych na każde dziecko. Z tego programu, z tych progów dochodowych, w tym programie, wykluczono również dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności, które ukończą 16 lat. To jest jedna wielka niesprawiedliwość i, i za chwilę to zacznie docierać nieco szerzej, bo mówię, milion osiemset tysięcy rodzin wykluczonych z tego programu, a 3 miliony dzieci. Nie tak miało być, nie, nie to obiecał PiS w kampanii. Platforma zborszej. często podkreśla, że realizacja wszystkich obietnic może być groźna dla budżetu. No chyba że coś konkretnego wyniknie na przykład z pomysłów uszczelniania systemu VAT. Boże, no, czekam, bo czekam na. Tak, PiS twierdzi, że tu kilkadziesiąt miliardów można. Teraz, rocznie... teraz panie pośle, pan czeka, ale ten zarzut. Ciekawy jestem. Ten tak. zarzut, ja również, ale ten zarzut skierowany był również pod państwa adresem. Bo to pan minister Szałamacha wskazywał, że 60 miliardów z tytułu braku tej szczelności tracił budżet na różnych machinacjach minister wynikających z obrotami pojęć. fakturami. Te, te, te papierowe, te, nazwijmy to wirtualne faktury, jeżeli one był na, na taką kwotę, to to nie tyle tracił w e, cudzysłowie budżet państwa, Tu minister Szałamacha powinien wiedzieć, że ja, jaką część składową faktury stanowi chociażby podatek, e, podatek e, VAT, ale proszę bardzo no, PiS w tej chwili rządzi, ja rozumiem, że tak system uszczelnią, że, że w zasadzie na wszystko starczy tak jak pani premier Szydło w kampanii mówiła że nikomu nie trzeba będzie zabierać, dla wszystkich starczy, tylko na razie mamy wyższy, mamy wprowadzony podatek bankowy, za chwilę będzie podatek obrotowy za chwilę kolejna, kolejna agencja już przymierza się do obniżenia ratingu dla Polski, to będzie Oznaczało wyższe raty kredytów którzy, y, dla tych wszystkich, którzy spłacają kredyty w obcych walutach, wy, wyższe ceny paliwa na stacjach benzynowych. No, zobaczymy. Hmm. Tak y, sądząc po głosie, to z satysfakcją i z nadzieją czeka Pan na tę obniżkę ratingu? Nie, nie, absolutnie nie, bo to uderzy, mówię, w tych wszystkich, którzy chociażby spłacają kredyty w obcych walutach i w nas wszystkich tankujących chociażby na stacjach benzynowych. To zwiększy również koszty obsługi, obsługi naszego długu zagranicznego y, o, o setki milionów złotych, więc nie czekam na to satysfakcję. satysfakcją. Mam nadzieję, że, że ten rating nie będzie obniżony. Ten rejdyk on jest spowodowany nie tylko działaniami fiskalnymi, czy zapowiedziami, zapowiedziami działań fiskalnych e, rządu PiS, ale on jest również powodowany brakiem stabilności, jakby powiedzieć, demokracji w Polsce. Tak? Bo, jeżeli to już moglibyśmy jakby odrębną dyskusję, to mm -hmm. też pewnie nie jest ten czas o Trybunale Konstytucyjnym. Ten wątek już się pojawił w programie i cały czas się tak od słuchaczy. Być może e, sukcesem, panie pośle, zakończą się również prace nad rozwiązaniem problemu pracy na czarno i y, nieoskładkowanych umów o dzieło. Państwowa Inspekcja Pracy szacuje, że w wyniku braku umów do budżetu nie wpływa 10 miliardów złotych rocznie. Nie mało, prawda? Tak, ja przypomnę, że my wprowadziliśmy w, e, w ubiegłym roku, i to weszło w życie od 1 stycznia, e, o składkowanie tych wszystkich umów, które przy, e, przekraczają minimalne, minimalne wynagrodzenie. Ale jesteśmy tutaj jesteśmy gotowi do współpracy, jeśli chodzi o e, to, tak, żeby tej, tej, tej szarej strefy, jeśli chodzi o, e, o, o, o, umowy. o, o pracę, tak, umowę, mhm. żeby, żeby, to, żeby to ograniczać. Tak, mówi, pierwszy krok został zrobiony, bo te umowy powyżej minimalnego wynagrodzenia zostały składkowane od 1 stycznia. Wrócimy do rozmowy, jeśli Pan pozwoli, za kilka minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. zbignie Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, jest Państwa gościem. 21 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie? Polecam nasze strony internetowe, tam a sondaż na stronach internetowych audycji za, a nawet przeciw. I 20 minut pozostało nam do 13. Tu program trzeci polskiego radia. Za, a nawet przeciw. Panie Elżbieto, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, cieszę pani. się panie Kubo, że się dodzwoniłam. Aha. Postaram się mówić spokojnie, ale na hasło PiS, gdzie się nie skaczę o o Spróbujmy spokojnie. Spróbujmy spokojnie, spokojnie. Panie Kubo, zdecydowanie negatywnie oceniam, po co robi PiS. Co im się udało cudownie, to skłócić nas z Europą, podzielić Polaków jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o propagandę. To są doskonali, są tak dobrzy jak komuniści. Pani Kubo, ja jestem rocznik 57, od 30 parę lat słucham Trójki. W tej chwili wiadomości żadnych nie słucham tych pisowskich, bo to jest propaganda, którą można porównać z propagandą komunistyczną. I Panie Kubo, ja, wielka miłośniczka Trójki, zgadzam się ze słuchaczem, który parę minut temu mówił. Trójkę już powoli zawłaszczają. Propagandysta Lisiecki jest. Boję się, że po tej ich ustawie cudownej radiofo o radiofonii, którą chcą wprowadzić, będzie jeszcze gorzej. A panie Kuba, ja już to kiedyś mówiłam, Trójka to jest moje okno na świat. I niech tak panie, panie Kubo, Elżbieto, Nie będę już nic więcej mówić bo dużo Czego pani sobie życzy, pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo. Dzień, dobry, witam. Dzień dobry panu. Rząd działa w skrajnie niekorzystnych warunkach, bo y, Kodowica odwołuje się ciągle do Unii Europejskiej. Y, przed chwilą pojawia się po to Platformy Obywatelskiej. Mm -hmm. Polecam wszystkim zwolennikom Kodowicy y, ha, y, taką stronę internetową Afery. Teo. 1500 afer. Jak na razie rząd y, pół roku działa żadnej afery. Próbuje prostować wszystkie te sprawy. Wynik sądu jest podobny jak w przypadku pytania, Mm -hmm. czy w Polsce jest zagrożenie demokracji. No, jak słyszę tu wypowiedzi ludzi, którzy nie myślą, tylko, tylko, tylko emocjami się kierują. Nawiązuje pan do audycji programu i pytania, to, które padło na antenie, tak? Tak, to, to, to, to, to po, po, po prostu sytuacja jest podobna w przypadku Cyby, który został tak podszczyty, że po prostu poszedł i mordował, tak, z PiSu. Adamie, a, jest a, jest, a jest podobny, podobny jest tutaj końcy, wynik. bardzo 50. proszę. Już płyta. Wynik jest podobny też tak dużo ludzi uważa, że zagrożona demokracja, to ja używam spodu nie życzę tak, jak Szef Hodu życzył prezydentowi śmierci, tylko życzę im lustrzanego odbicia Platformy, żeby zaprzyjść się na, na demokratyczny i tu postawimy, póruchu, panie Adamie, tu postawimy y, kropkę. skończyły się rządy Platformy i marsz Niepodległości Pozdrawiam pana, panie Adamie. Dziękuję. Ktoś napisał a propos argumentu, który padł na antenie, antenie dotyczącego podzielonego społeczeństwa. Społeczeństwo już dawno zostało podzielone na tych, co, co muszą żyć pracując za 1300 i na pozostałych. Czas to po prostu zmienić. Polska to nie tylko Warszawa. Na szczęście, my też mamy prawo głosu, a Platforma o tym zapomniała, a teraz płaczą Pan Tomił. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry Panie Kubo. Witam Pana. Miło Pana słyszeć. Z mojej ukochanej Trójce ewidentnie widać pracę tej naszej partii rządzącej i to trzeba im przyznać, że ich po prostu widać i słychać. Jeśli chodzi o Lisieckiego w Trójce to mamy uszy i mamy rozumy i sobie to pięknie oddzielić. A czy wyjdzie ta praca partii rządzącej obecnej na plus, to się chyba jeszcze okaże. Musimy na to poczekać. Ja tylko i wyłącznie czekam na ten wspaniały lat mhm. i na te działania, bo panie Kubo, wystarczy na dobrą sprawę wejść do urzędów skarbowych i na głos się zapytać zwyczajnie, panowie, kogo podejrzewacie. Mhm. I naprawdę takiego złodzieja, bo to inaczej nazwać nie można, w każdym urzędzie poczty, urzędzie skarbowym urzędnicy praktycznie mogą wytypować, bo te pieniądze w końcu przecież trafiają do odpowiednich rąk. Także zobaczymy. Po ja. owocach ich poznamy. Pozdrawiam Pana, dziękuję. Pan Pozdrawiam, Grzegorz. Panie dziękuję. Grzegorzu, witam Pana, halo. No, witam, witam, dzień, dzień dobry. dobry. Moja uwaga jest taka, no jeżeli mamy oceniać rząd, to byśmy mogli postawić mu na razie trójkę plus, bo rząd na tą chwilę nie rządzi, tylko sobie przygotowuje po prostu grunt pod rządzenie i mam nadzieję, że, że w niedługim czasie e, rzeczywiście... Tak jak pan prezes Kaczyński powiedział, że trzeba będzie przyspieszyć, to mam nadzieję, że, że będzie to przyspieszenie, bo teraz w tym momencie to ja to traktuję jako przygotowywanie gruntu pod rzeczywiste rządzenie. Pan Mateusz napisał, po co pan znowu porusza temat oskładkowania umów o dzieło? Dla mnie oznaczałoby to brak środków na utrzymanie rodziny, za to płacenie na emerytów mundurowych i górników. Siedem trójek na początku 22, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie? Andrzej Sadowski, Centrum Imienia Rząd do tej pory zajmował się kwestiami społecznymi, wprowadzaniem w życie projektów socjalnych. Ale trzeba pamiętać, że wszystko to jest finansowane z realnej gospodarki, a ta w ciągu pół roku nie doczekała się uwolnienia tysięcy szkodliwych przepisów. I miejmy nadzieję, że następne miesiące rządu będą wyłącznie poświęcone likwidacji szkodliwych przepisów, bo te sprawiają, że polska gospodarka nie rozwija się tak, jakby mogła, nie rozwija się we właściwym dla siebie tempie. Trzeba zwolnić ten zaciągnięty ręczny hamulec dla polskiej gospodarki, bo w inny sposób nie będzie środków na finansowanie tak ambitnych celów socjalnych, jakie rząd sobie postawił. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo? Halo, dzień dobry. Dzień Jestem dobry. bardzo zadowolony z działania. Słyszę Pana, słucham. Jestem bardzo zadowolony z działań rządu. Uważam, że tak jak sobie wcześniej słuchacz powiedział, że na razie to mamy rozbieg, to znaczy zmianę zmiany pewnych ustaw, przygotowywanie gruntu i zmiany będą lepsze. No niestety Platforma Obywatelska przez 8 lat tak da dała tak bardzo ciała, mówiąc potocznie, że no niestety nawet to, że mają takie duże wsparcie wśród słuchaczy trójkowych, to będzie widać w sondażu, ale uważam, że niestety to się no niestety obywatele sami po tych czterech latach rządów zobaczą, będą mieli po prostu możliwość porównania jednych rządów do drugich. No, tam to była tragedia. No, sami przecież Panie Potrze, dziękuję. dziękuję, pozdrawiam. Wspomniałem proszę państwa, że we wszystkich dzisiejszych dziennikach ocena sześciu miesięcy rządów pani premier Beaty Szydło, między innymi w Rzeczpospolitej, wypowiedź Radosława Bodysa, głównego ekonomisty PKOBP. Bilans rządów PiS nie wypada źle. Zatrudnienie nadal rośnie, ceny spadają, choć w pierwszym kwartale tempo wzrostu PKB osłabło. W porównaniu z czwartym, poprzedniego Roku Nie jest to ani wina, ani zasługa polityki gospodarczej rządu PiS. Po prostu mamy przesunięcie w wykorzystaniu funduszy unijnych. Jest druga strona medalu, na którą zwraca uwagę ekonomista, pan profesor Witold Orłowski. Obniżka oceny naszej wiarygodności finansowej przez jedną z agencji ratingowych, zapowiedź takiej obniżki przez drugą oraz niepewność na rynkach to wyraźne symptomy spadku zaufania do Polski. Siedem trójek na początku, 22. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, witam Dzień paniku, dobry. bo y, bardzo się cieszę, że w końcu dodzwoniłem się do trójki. Jestem naprawdę starym słuchaczem y, trójki. Y, polecam ewentualnie, załóżmy, czasy pana Skowrańskiego dla innych ewentualnie. Sądząc po głosie, Uważam... to nie taki stary. Uważam, uważam, że to były bardzo dobre czasy, jeżeli chodzi o pracę rządu i to, co rząd zrobił, to powiem krótko, pomimo tych trudności, które notorycznie załóżmy są rzucane im pod kłody, to jestem po prostu pełen podziwu i popieram i mówię, idźcie dalej w tą stronę, idziecie do SUTOK, to to, wszystko, co zrobiła do tej pory Platforma i co robi nadal, to po prostu odbije się im książką czkawką. Dziękuję uprzejmie. Pan Marek, panie Marku, halo. E, witam panie Kubo. Dzień dobry. Wie pan, tak jak nie oceniałem pierwszego rządu Platformy po sześciu miesiącach, tak nie mam zamiaru oceniać rządów PiSu po sześciu miesiącach. Natomiast chciałbym Uważa się podobnie... pan, że za wcześnie, tak? Oczywiście, bo procesy gospodarcze są na tyle długofalowe, że efekty polityki Morawieckiego na przykład będzie można ocenić za pół roku czy za rok ewentualnie. Mhm. Natomiast chciałbym się odnieść do groteskowych zarzutów dotyczących zmiany oblicza trójki. Ja też pamiętam czasy pana Skowrońskiego, a gdy ktoś chce nazywać pana Lisickiego, nie Lisieckiego, propagandystą, to niech przeczyta parę jego książek całkiem mądrych. to no może po prostu pójdzie po rozum do głowy. Dziękuję. Za 11 minut, godzina 13, Jeremi Mordesewicz, Konfederacja Lewiatana. Prowadzony został podatek od instytucji finansowych, czasem zwany podatkiem bankowym, spowodował obniżenie oprocentowania depozytów, które ludzie składają w bankach, podniesienie kosztu usług bankowych, podniesienie kosztu kredytu. Podatek nałożony na usługi finansowe musiał się przełożyć na wzrost ich kosztu. To należy ocenić negatywnie. Pozostałe działania, jeżeli chodzi o gospodarkę, to są raczej zapowiedzi. Do jesieni będziemy czekać na tak zwany plan Morawieckiego. Była tylko jego zapowiedź, ale mamy go poznać na jesieni. Czekamy na takie wydarzenia jak zmiana warunków przechodzenia na emeryturę. To będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę, bo w Polsce pracuje tylko 16 milionów osób, a 9 milionów żyje z emerytur i rent. Tymczasem rząd zamierza obniżyć wiek emerytalny zgodnie z propozycją prezydenta, no ale ta decyzja jeszcze nie zapadła. Słyszymy o podatku od handlu. Jedna pozytywna jaskółka. Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło intensywną współpracę z przedsiębiorcami, konsultacje dotyczące deregulacji. Został powtórnie taki zespół w Ministerstwie Rozwoju powołany i mam nadzieję, że rząd posłucha rad przedsiębiorców w tym zakresie, bo obecnie mamy mnóstwo utrudniających nam prowadzenie działalności regulacji, które należałoby znieść. 9 minut pozostało do 13.00. Ponownie na antenie moi goście, pani posłanka Barbara Bartuś, klub Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Zbigniew Konwiński, klub Platformy Obywatelskiej. Witam Państwa. Witam Witam Za chwilę dotrą do mnie wyniki naszego dzisiejszego sondażu. O wielu wątkach, o wielu sprawach z oczywistych względów nie zdążyliśmy dzisiaj porozmawiać. Pan poseł Konwiński. Wciąż rozważany jest kształt na przykład pomocy dla kredytobiorców, których kredyty przeliczane są podług kursu Franka. Decyzja, mam wrażenie, że jest raczej na tak, ale teraz wszyscy zastanawiają się, jak pomóc. Niepotrzebna to pomoc? Potrzebna leży od kilku miesięcy w tej kadencji projekt ustawy, projekt platformy. Obywatelskiej. On zakłada rozłożenie tych kosztów pomocy z jednej strony na kredyt, kredytobiorcę i, i, i bank. On miałby objąć tych wszystkich, którzy, których wartość kredytu w związku z tą zmianą kursu niekorzystną przekracza 80% wartości hipoteki nieruchomości. Więc taki projekt jest, jest w Sejmie, ale jak rozumiem teraz prezent Duda konsultuje cały czas swój projekt. No, czekamy, aż on trafi, trafi do Sejmu. Ale mówię, jest gotowy projekt Platformy, nad którym można by, by Tak, tylko ten nie rozwiązuje problemu tego, że banki oszukały swoich kredytobiorców. I potwierdził to m.in. ostatni wyrok sądu, który stwierdził, że przecież ten kredyt nie był brany we frankach i dlaczego, dlaczego kredytobiorca miałby ponosić tego koszty. Banki, chciałam przypomnieć, mają bardzo wysokie zyski. No ze, swojej ze swojej działalności w Polsce i to są co roku miliardy. Dlatego też, dlaczego nie ma naszego projektu? To będzie projektem prezydenckim. I to, co już wcześniej w swojej wypowiedzi powiedziałam, my konsultuje, konsultujemy swoje projekty też z osobami zainteresowanymi, ale tutaj jest problem po stronie, po stronie Komisji Nadzoru Finansowego, która, która w jakiejś mierze utrudnia pozyskanie tych, tej wiedzy, która właśnie w tamtym no potomnej po projekt który, o jest. Natomiast ja chciałabym też powiedzieć KNR, o, o wieku emerytalnym. A no właśnie, tam, że... a no właśnie bo niektóre pomysły rząd przesuną do realizacji na później. Rozumiem, że niektóre są po prostu trudne, a szybka realizacja może być ryzykowna. Wspomniała pani poseł o sprawie obniżenia wieku emerytalnego. To, ponownie tak się składa, że pracuję w podkomisji, która się tym zajmuje, bo też jestem członkiem Komisji Polityki Społecznej i w podkomisji, która się tym projektem zajmuje, specjalnie powołanej podkomisji pracujemy i tutaj w tym momencie daliśmy sobie czas na wprowadzenie też autopoprawek, ponieważ pewne, pewna sytuacja się już zmieniła. Została zmieniona regulacja, jeżeli chodzi o zawód prokuratora, o prokuratorów i to musimy uzupełnić. Natomiast prace trwają i ten projekt zostanie zrealizowany. Ale jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to Platforma Obywatelska w czasie swoich rządów, czego absolutnie nie zapowiadała, podniosła podatki, ale podniosła też składki procentowo na ubezpieczenia społeczne. Jak myśmy w tym okresie 2527 chcieli pomóc przedsiębiorcom, na przykład składkę rentową z ówczesnych 13%, ustawowo przyjęliśmy, że to będzie tylko 3%. Jeszcze jeden obniżyli, platforma to podwyższa, a w, a w no, do... Dobrze, pani poseł, platforma jest obywatelskiej opowiadacie, zajmijcie się rządzeniem i wypełnianiem no, tak, własnych to, to obietnic wyborczych, a nie ciągle opowiadacie o platformie obywatelskiej. I wiele z tych obietnic wy, wy, wy, wypełniliśmy. Mało tego, słyszymy... No, jakoś, nie nie słyszałam, słyszałam na ostatniej podkomisji zarzut, że dlaczego my wypełniamy i mówiąc, pani poseł z platformy obywatelskiej powiedziała, że ludzie są głupi, rozumieją. Umieją tego i my nie możemy. Jeszcze, jeszcze jeden wątek. Jeszcze jeden wątek, proszę Państwa, pan poseł Konwiński, bardzo proszę. Niepodwyższone, jak wiemy, jeszcze kwoty wolnej od podatku. Wciąż mamy 3000 bodajże 91 zł, najniższa kwota wolna w Europie. Może należy darować sobie gwałtowny taki wzrost tej kwoty, podnosić stopniowo? Jesteśmy otwarci na to, ale no, tylko nasz projekt, który zgłosiliśmy, został odrzucony już w pierwszym czytaniu. W związku z zapowiedzią prezydenta, bo taki projekt jest prezydencki, który podnosi kwotę wolną od podatku. Tutaj projekt jest w Sejmie, już nie można mówić, że on jest konsultowany, tak jak w przypadku wieku, jak w przypadku Frankowiczów, przepraszam. Ten projekt prezydenta jest w Sejmie, który miał wejść w życie od 1 stycznia tego roku prezydenta Andrzeja Dudy i on jest w zasadzie ugrząd gdzieś tam w komisji w komisji sejmowej. Platforma złożyła własny też projekt, wyczuwając, że jest klimat bardzo, dla podniesienia konstytucyjnego to w tej sprawie jest mhm. i, i, ja i jesteśmy ona gotowi na, na rozmowę w tej sprawie, żeby stop, chociażby stopniowo podnosić kwotę wolną e, e, od podatku, ale to była zapowiedź standardowa, jedna ze sztandarowych zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości z, z kampanii wyborczej. Pani Więc, posłanka Barbara Bartosz jest, jeszcze. Krótko ja proszę. On jest wygodnie, to Jak on, on jest wygodnie, sytuację to nie konsultujecie, sytuację po platformie obywatelskiej. Pan poseł odlicza nas sześciu miesięcy rządzenia, że jeszcze to nie zostało uchwalone czy inne rzeczy. Państwo rządzili lat. Nie została kwota wolna od podatku podniesiona ani jeden raz. Nie były podnoszone należycie, właściwie wcale, bo 4 czy 5 zł z e, progi e, dochodowej, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, a wręcz odwrotnie. Były podnoszone podatki, Najdłuższy były podnoszone obciążenia odciąż, i to, to było pod, podnoszone. Natomiast po pół roku rządu w dużej mierze te zobowiązania, które podjęliśmy się już wypełniamy, a inne są procedowane. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku... Trzeba Minuta system, nam pozostała. Cały system podatkowy trzeba przebudować, uprościć, zrobić go też bardziej sprawiedliwym. I te prace w rządzie pani Beaty Szydło trwają, o czym zresztą pani, pani premier jasno mówiła. Ustawa, Jedno zdanie, jeszcze ustawa, mamy czas. Bardzo proszę. O, ...o pomocy Frankowiczom, jak widać... ...tytułem komentarza. ...bo trzeba skonsultować. Pan prezydent musi skonsultować. Projekt kwota wolna podatku jest, jest w Sejmie od dawna, od kilku miesięcy. Projekt prezydenta to nie jest procedowany, więc nie wiadomy względów. Tak, Pani pośle, nie zagrzyczycie tak, tego zła, czy 8 lat publicznie i z tych i z domy... pasuje, ...a zawsze na końcu może powiedzieć, że winna jest Platforma Obywatelska. My od 3 miesięcy nie zrozumiemy jeszcze na ...nasz kraj. sytuację przeciętnego Polaka, sytuację finansową? a żądacie, że po pół roku my już wszystko mieliśmy. Nakładać. Posłanka Barbara Bartuś, bardzo dziękuję. Klub Prawa bardzo i bardzo Sprawiedliwości, dziękuję. miłego dnia. dnia Państwu i Pan Poseł Zbigniew Konwiński, dziękuję Platforma bardzo. Obywatelska. Dziś na pytanie, czy pracę rządu można ocenić pozytywnie, 32% internautów trójkowych na tak, 68% na nie. Do usłyszenia jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy. Do reklamy. Wiesz, co jest w maju? Mm -hmm. Komunia. A ty wiesz, co jest w czerwcu? Mistrzostwa Europy. To wiesz co? Wiem. Telewizor. I tablet, i smartfon na wakacyjne rozmowy? Nie, na komunię. I już wiesz, dokąd pojechać po nowy sprzęt? Teraz w Mediamarkt! 50 rat 0% Na przykład ekspres Saeco Incanto z ceramicznym łynkiem oraz automatycznym cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem za 2699 zł lub w 50 ratach 0% Mediamarkt.pl Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach?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 Możesz wygrać 3000 zł i udział w reklamie TV, podejmując męskie wyzwanie Menmac. Skaczesz, jeździsz, robisz triki, Prześlij swój film na męski MagnesPL, suplement diety Menmac stworzony dla mężczyzn, regulamin na męski co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkane nosy, i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znikam momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przez drogę. Uderzenia mam gorąca. Dziwne, przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego sięgnij pod Duofem, suplement diety z unikalnym systemem Dzień I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 Będą mediacje między rodziną zmarłego na wrocławskim komisariacie 25-latka policją. Rozmowy organizuje dolnośląski wojewoda. W Olsztynie kolejna eksperymentalna operacja, którą przeprowadza specjalista z Japonii. Próbuje wybudzić ze śpiączki trzecią pacjentkę. W lotowski Dreamliner uderzył piorun. Nikomu nic się nie stało. Maszyna jest naprawiana na lotnisku w Toronto. Wojewoda Dolnośląski powołuje mediatora, który ma pomóc rozwiązać konflikt między rodziną zmarłego Igora S. a policją. W niedzielę 25-latek został zatrzymany na wrocławskim rynku. Funkcjonariusze twierdzą, że zachowywał się agresywnie, dlatego użyli paralizatora. Mężczyzna zmarł kilka godzin później na posterunku. O mediacjach mówi rzeczniczka wojewody Sylwia Jurgiel. To prawdopodobnie będzie jakaś sala organizacji pozarządowej, tak żeby rodzina się czuła komfortowo. Na początek też mediator podejmie rozmowy z samą rodziną, dopiero później dopryszeni zostaną policjanci. Szef Dolnośląskiej Policji Arkadiusz Golanowski poinformował, że przy zatrzymanym w niedzielę mężczyźnie znaleziono woreczek z podejrzaną substancją i że mógł to być dopalacz. Powołuje się też na nowe zeznania świadków. To świadkowie na miejscu interwencji, którzy mówią o agresywnym, irracjonalnym zachowaniu osoby, w stosunku do której została podejmowana interwencja. O zachowaniu, które może wskazywać na to, że mężczyzna jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Wczoraj przed tym budynkiem komendy policji, w którym zmarł 25-latek, doszło do zamieszek. Trzech policjantów zostało rannych, dziewięć osób zatrzymano. Z tymi osobami w tym momencie prowadzone są czynności, oczywiście pod nadzorem prokuratury. Zostały te osoby zatrzymane pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariusza, znieważenia funkcjonariusza, niszczenia mienia. Dziś planowana jest kolejna demonstracja. Rodzina zmarłego apeluje o spokój i o niezaostrzanie konfliktu. W Szpitalu Klinicznym rozpoczęła się kolejna już trzecia eksperymentalna operacja polegana w szczepieniu w kręgosłup inne pacjenta w śpiączce stymulatora, który ma zmusić jego mózg do pracy. Operowana właśnie niespełna 20-letnia Sylwia Spotkielc zapadła w śpiączkę 2,5 roku temu, po tym jak uległa wypadkowi komunikacyjnemu zabiegowi. Poddany dziś zostanie także Adrian Zgiżycka, który zapadł w śpiączkę po wypadku, w wyniku którego był niedotleniony. Operację przeprowadza profesor Isao Morita z Japońskiego Uniwersytetu Zdrowia Fujita, gdzie od początku XXI wieku stosuje się tę metodę z powodzeniem. Wczoraj zabiegowi poddano 22-letnią Ole i 24-letnią Agnieszkę. Jak informują lekarze, noc minęła im spokojnie, nie ma żadnych komplikacji. Starsza z kobiet po raz pierwszy, odkąd jest w śpiączce, płakała. Ale lekarze nie wiedzą, czy to był efekt bólu, jaki odczuwa, czy emocji. Nie wiadomo też, czy był celowy, czy przypadkowy. Pierwsze efekty przeprowadzonych w Olsztynie operacji będą znane najwcześniej z Greccy dziennikarze i lokalne władze alarmują. Sytuacja w Idomeni na granicy grecko macedońskiej jest poza kontrolą. Ich zdaniem miasto, w którym przebywa ponad 10 tysięcy imigrantów, zamieniło się w getto, które kontrolują gangi. O sytuacji w Idomeni nasza grecka korespondentka. Grupy przestępcze utworzyli imigranci, którzy od trzech miesięcy koczują na granicy i których liczba jest prawie stukrotnie wyższa niż okolicznych mieszkańców. Sami zorganizowali nielegalny handel, sprzedają papierosy, jedzenie, usługi seksualne, wszystko, mówi przewodnicząca społeczności i domeni Ksanfula Supli. Dodaje, że dzieje się tak mimo obecności w obozie policji, która przymyka na to oko. Narkotyki rozprowadzają głównie Marokańczycy i Tunezyjczycy. Przemytem imigrantów zajmują się Afgańczycy i Pakistańczycy, a prostytucją Irakijki i Marokanki. W procederze tym wykorzystywane są kobiety, które straciły mężów lub zostały z nimi rozdzielone, gdy zamknięto granice. Z Aten, Beata Kukielwraila. Polskie Radio. Jeden z lotowskich Dreamlinerów uziemiony na lotnisku w kanadyjskim Toronto dwa dni temu podczas lodowania w samolot uderzył piorun. Nikomu nic się nie stało, ale maszyna jest uszkodzona, informuje w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik lotu Adrian Kubicki. Załoga stwierdziła, że najprawdopodobniej doszło do uderzenia pioruna w poszycie samolotu. Samolot bezpiecznie wylądował. Po opuszczeniu pasażerów pokładu rozpoczęły się wszelkie czynności sprawdzające stan techniczny samolotu. Pewne elementy w związku z tym zdarzeniem tego samolotu muszą zostać naprawione i te naprawy trwają. W wyniku tego zdarzenia odwołany został lot powrotny z Toronto do Warszawy. Pasażerowie polecieli jednak do Polski maszynami innych przewoźników. To był Serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju pochmurno i deszczowo, a na wschodzie także burzowo. Termometry pokazują w Krośnie 12 stopni, w Łodzi, Tarnowie i Trójmieście 14, najcieplej dzisiaj w okolicach Gorzowa i Zgorzelca 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie i w Trójce. W tej niedzielę. Po 19.00. Magazyn bardzo kulturalny. I omówienie programu festiwalu. Od najbliższego poniedziałku 3.00 do środy 25.00 maja relacje o 11.50. A we wtorek 24 dyskusja w Klubie Trójki po 21.00. Jedyne takie spotkanie Teatru Polskiego Radia z Teatrem Telewizji Polskiej i z Państwem. Oczywiście w Sopocie. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa LOTOS. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Byłam zaskoczona, jak wiele produktów spożywczych zakwasza organizm. A objawów zakwaszenia jest naprawdę dużo. Niektóre z nich są widoczne gołym okiem. Ale zakwaszenie wpływa też niekorzystnie na kości, układ krążenia tę wątrobę. Dlatego sięgnęłam po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Eliminacid sprawił, że nie muszę martwić się przykrymi skutkami zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Czyli Kalominal skutecznie redukuje masę ciała? Tak, nawet u osób, u których inne metody zawiodły. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Głośniej, głośniej, bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. To jest hit, więc musisz to usłyszeć. Już teraz Pepsi, Mirinda lub Seven up 2 dwulitrowe butelki, tylko 5,99. Taka cena to prawdziwy hit. 5,99 aż za 4 litry. Różne rodzaje proszku do prania persil, aż 45 prani w naprawdę przebojowej cenie. Jedynie 20,99 za ponad 3 kg. 20,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblock, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, Uuu! No i szałwi lekarski, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblock zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblock. Tabletki Perspiblock. I nie martw się potem.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 strike up too, too tight, unfashionable to, to the end, drag his head to light, there's a bells buckle, yesterday's It's how see I like to, to make, make a, a time before he takes it's his leisure I won't one anyone by such corner just, just like, like it used to be And as he flies tears in his eyes Dzień dobry Państwu. To nie jest ciąg dalszy programu za, nawet przeciw, ale y, chcę się zwrócić z pytaniem, kto z Państwa jest za tym, abyśmy przez najbliższą prawie godzinę posłuchali wspólnie płyt. Pytam tylko o to, kto z Państwa jest za, bo jestem prawie przekonany, że y, nikt z słuchaczy trójki nie będzie przeciw. I zaczęliśmy dzisiaj od zespołu Jazz Rotar. Tak dawno nie było z nami Jazz Rotar w programie Zróbem Gitary, Dlatego pozwoliłem sobie przynieść jeszcze płytę, gdzie bardzo ładnie gra gitara akustyczna. Last night sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start both our hearts beating life into each other, wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell here. Yeah. Off toast as the butter runs, then she comes, spilling crumbs on the bed. And I shake my head. And it's only the giving that makes you what you are. List pani Doroty, który dziś dotarł jako pierwszy i pytanie w nim zawarte traktuję nie jako prowokację, bo to niedobre słowo, ale jako taką zaczepkę, Jaki jest plan dzisiejszego spotkania? Panie Piotrze, napisała pani Dorota. Odpowiadam szybko i śmiało. Nie ma jak zwykle żadnego planu. Od początku naszych spotkań w programie Trzy Wymiar Gitary jest to program bez żadnego planu. Jesteśmy tu absolutnie wolni. Ogranicza nas tylko zdrowy rozsądek. Po prostu płyty. Bardzo ładne płyty. Jedna z nich to płyta, która... Nie mogła być odtworzona wczoraj, nie dlatego, żeby coś z nią było nie tak, tylko dlatego, że zabrakło czasu, a utwór jest bardzo długi. To Właśnie na tym polega absolutny bran, brak planu tego programu i absolutna wolność, że właśnie o tej porze, 24 minuty po 13, zakończył swój występ w radiu zespół Rainbow i to nie jest ostatnie rokowe słowo, jakie powiedzieliśmy dzisiaj w tym programie. Zapomniałem powiedzieć, że liczymy jak zwykle na państwa aktywny udział. Piotr.baron.małpa.polskiradio.pl zapomniałem powiedzieć, że jestem w towarzystwie mojej koleżanki Anny Ragulskiej, która realizuje program Trzy Wymiary Gitary i mojego kolegi Piotra Kordaszewskiego, który dba tutaj o wszystko, żeby był jako taki porządek w tym ogólnym bałaganie. I w tym bałaganie sięgamy po kolejną płytę, a ta płyta to płyta zespołu Sonia, Mało znany chyba u nas zespół, ba nawet mało znany tam, gdzie oni mają swoje naturalne środowisko przebywania, czyli pogranicze amerykańsko-kanadyjskie. Śledziłem ich losy niespecjalnie. To są losy zaznaczone sukcesami. A płyta, którą przesłali do radia na Myśliwiecką 357 jest taka, że mnie odpowiada, ale może jestem odrobina staroświecki. Od czasu do czasu ośmielam się zaproponować Państwu to i owo od zespołu Saint Asonia I dziś tak będzie. Sand Oczywiście zapis tego, co prezentujemy, znajdą Państwo na stronach internetowych, bo otrzymałem w trakcie emisji tego utworu kilka pytań. Sand Sony, tak nazywa się ten zespół, kanadyjsko-amerykański. Bez specjalnych sukcesów, ale ten książek ładny i mam nadzieję, że Państwo podzielają moje, przynajmniej może nie zachwyt, ale przynajmniej zastanowienie nad tym utworem którego wysłuchaliśmy i do tego krążka jeszcze wrócimy. Nie dziś, ale na pewno w programie Trzy Wymiar Gitary. Teraz będą oklaski z Wielkiego Miasta, które bardzo lubimy i muszę Państwu powiedzieć, że w tym mieście bardzo pięknie uczestniczy się w koncertach. You won't get hurt, won't get radiu, a konkretnie w programie Trzecim Polskiego Radia mogę to robić bezkarnie w domu, mogę włączać tę płytę tylko wtedy, kiedy żona nie zleci żadnych dodatkowych zadań. Żadnego wynoszenia śmieci, żadnego sprzątania, żadnego rozbierania choinki i żadnych zakupów, bo kiedy się włączy tę płytę, to tak jakby się było na tym koncercie. Nowy York, Dave Matthews Band. Program trzeci i teraz utwór, od którego rozpoczęliśmy poznawanie nowej płyty Blackstone Cherry. today my tears have soaked me. my mind Inside this desperate time, you've been my one true haven, and I just A cała płyta Black Snatchery ładna i nie po raz ostatni ta formacja pojawiła się w trzech wymiarach gitary. Pan Paweł napisał list i bardzo panu Pawłowi, naszemu stałemu słuchaczowi dziękuję. Pan Paweł zauważa, że dziś odpoczywamy od bluesa i to częściowo się zgadza, bo oczywiście bluesowych utworów dzisiaj niespecjalnie dużo, ale zaniepokoiło mnie słowo odpoczywamy, bo to znaczyłoby i sugerowałoby, że byliśmy jakoś znużeni muzyką bluesową, a nie sądzę, by w przypadku jakiegokolwiek klubowicza trzech wymiarów gitary można było mówić o takiej przypadłości. Nie odpoczywamy. Na razie płyty bluesowe milczą. Wszystko dlatego, że jutro płyt bluesowych będzie więcej, bo jutro mówić będziemy więcej jeszcze o festiwalu, który odbywa się w Krakowie i na który państwa będziemy jutro również bardzo, bardzo gorąco zapraszać. Program Trzeci Polskiego Radia Trzymy Gitary jeszcze przez niecałe 14 minut. Na jednym ze spotkań ktoś mi powiedział, że mniej u pana ostatnio płyt zespołu Led Zeppelin. To nie jest prawda, jak państwo wiedzą. W tym programie, w programie Trzy Wymiary Gitary, jeśli chodzi o Led Zeppelin, nigdy nie będzie ich mniej. Może ich być tylko więcej. Dziękuję państwu za korespondencję. Jutro będzie więcej muzyki bluesowej. Ale nie tylko. A jakie będą płyty? Nie wiem, bo jak zwykle nie ma... Żadnego planu, jeśli państwo będą mieli ochotę, proszę być z nami jutro po godzinie 13. Nam zostały chyba jeszcze dwa utwory. I to był program Trzy Wymiary Gitary, by Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, by Państwu z jednej strony podziękować, a z drugiej zachęcić do spotkania z nami jutro po godzinie 13. Cudowna drobnostka na zakończenie. of you. Zapraszamy do reklamy. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam... Gazy? No, no tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź trawisto i poczuj się sto razy lepiej. Trawisto i trawisz to. W to się nie wcisnę. Gdzie znajdę coś większego? Onlink się zmieścisz? 13 giga oraz rozmowy, SMS-y i mms -y bez limitu. Do wszystkich za maks 39 zł miesięcznie w usłudze. Jeden na wszystko. A jak nie używasz, nie płacisz. Kup na newumowa.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan. Tribenozet lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania na na którykolwiek ze składników. Afrofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 18 maja jest 14. Małgorzata Skur zapraszam na serwis trójki. Komisja Europejska przedstawi w poniedziałek opinię dotyczącą praworządności w Polsce, chyba że nastąpi postęp w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego. Są podejrzani o wyłudzanie VAT-u i pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę. Cztery osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania zatrzymane w Polsce. To będzie jego trzecia taka wyprawa przez Atlantyk. Aleksander Dobaleci do Nowego Jorku, skąd wyruszy kajakiem do Europy. Komisja Europejska czeka do poniedziałku na postęp w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego w Polsce. W przeciwnym razie wyśle oficjalną opinię dotyczącą stanu praworządności w naszym kraju. Takim wnioskiem zakończyło się spotkanie unijnych komisarzy. Z Brukseli Beata Pomecka. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, jeśli nie będzie przełomu w kryzysie konstytucyjnym, wtedy Komisja w poniedziałek przyjmie opinię, w której postawi Polsce zarzuty dotyczące zagrożenia dla praworządności i wyśle oficjalne pismo do Warszawy. Wówczas rząd będzie miał dwa tygodnie na odpowiedź. Jeśli będzie ona niesatysfakcjonująca, wtedy Komisja Europejska może przejść do drugiego etapu procedury rozpoczętej w styczniu przeciwko Polsce. Drugi etap to zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące praworządności. Tak stanowią wytyczne. Komisja zaleca wtedy rozwiązanie problemu w wyznaczonym terminie. Odrzucenie rekomendacji Brukseli może zakończyć się wnioskiem o nałożenie sankcji, czyli odebraniem głosu w Unijnej Radzie. Ale do tego wymagana jest jednomyślność wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskiego Radia wynika, że wczoraj wieczorem na temat procedury praworządności z wiceszefem Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, rozmawiała premier Beata Szydło. A o rozwiązaniu sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie dziś rozmawiać opozycja. W spotkaniu, które planują o 15 Platforma Nowoczesna i PSL weźmie także udział, wezmą także udział przedstawiciele ruchu Kukiz 15. To dlatego, że spełniono warunek ugrupowania. Sala, w której będą się toczyły rozmowy zostanie wyposażona w kamery. W spotkaniu nie weźmie udziału pi Lider partii Jarosław Kaczyński pojawił się na wczorajszych rozmowach organizowanych przez marszałka Sejmu. Zaproszenie Marka Kuchcińskiego przyjęli tylko przedstawiciele PSL-u, SLD i Partii Korwin. Cztery osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania wydanymi we Włoszech zatrzymane w Polsce. Trzej mężczyźni i kobieta są podejrzani o wyłudzanie VAT-u i pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę. Już usłyszały zarzuty, informuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Justyna S. 35-latka i Waldemar G. 56-latek spaldi w ręce policjantów pod Poznaniem. z kolei Adam S. 40-latek i Andrzej P. 54-latek zostali zatrzymani w Łodzi. Po tym zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w międzynarodowej grupie przestępczej i praniu brudnych pieniędzy oraz kilku innych zarzutów. W ciągu roku Gang sprzedał we Włoszech blisko 13 milionów litrów oleju smarowego jako napędowy. Grupa podzielona była na dwie części. W Polsce osoby zatrzymane organizowały proceder produkcji i dostarczania Włoch oleju smar bez opłacania cła. We Włoszech członkowie grupy szukali klientów, którzy kupowali olej, ale już jako napędowy. Fałszywana była dokumentacja przewozowa, jak również faktury. Straty z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 11 milionów euro. Gang zajmował się też sprowadzaniem nielegalnego tytoniu z Polski do Włoch. W ciągu ostatnich miesięcy mógł przemycić nawet 5 ton. Katowicki Spodek i Centrum Kongresowe pełne biznesmenów i ważnych polityków. Po raz ósmy ruszył tam Europejski Kongres Gospodarczy. Największe biznesowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Bierze w nim udział prawie 8 tysięcy gości. Na miejscu jest Paweł Sautes. Obrady otworzyła premier Beata Szydło mówiąc, że w tworzeniu silnej gospodarki potrzebny jest swoisty podział ról. Politycy niech tworzą dobre prawo, proste prawo. Odbiura kreatyzują administrację, gospodarkę. A gospodarka niech się rozwija. To jest dobra droga. To jest potrzebne dzisiaj Polsce. Na kongresie sporo rozmów o energetyce przyszłości Europy, a także o roli młodych technologicznych firm w tworzeniu nowoczesnej gospodarki. Katowice to także miejsce, które służy politykom do ogłaszania bliższych szczegółów swoich gospodarczych pomysłów. I tak wicepremier Mateusz Morawiecki przybliża na czym koncentrować się będzie plan wsparcia oszczędności, który ma powstać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na pewno zaadresujemy tematy emerytur, bo emerytury są w systemach dojrzałych krajów. Źródłem długoterminowego pieniądza. Na pewno będziemy rozmawiali o różnych mechanizmach związanych z oszczędzaniem w systemie bankowym, w systemie funduszy inwestycyjnych, pracownicze programy emerytalne. Więcej relacji z Kongresów w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Z Katowic Paweł Sołtys. A patronem medialnym tego wydarzenia jest, przypomnijmy, Polskie Radio. Aleksander Doba rozpoczyna trzecią kajakową wyprawę przez Atlantyk. Na razie słynny podróżnik leci do Nowego Jorku, skąd za 11 dni wypłynie do portugalskiego Faro. Tym razem płynie w odwrotnym kierunku ze Stanów Zjednoczonych do Europy, a ze sobą zabiera, jak sam mówi, najnowocześniejszy, najdroższy i najładniejszy kajak świata. I został przerobiony, żeby te trudy tej następnej wyprawy li, li dobrze zniósł. I ładnie wygląda, pięknie, będę go demonstrował na zdjęciach i filmach już sam z Ameryki. Bo płynie, jak ma jutro dopłynąć do Stanów, a ja dolecę też jutro. Start wyprawy zaplanowany jest na 29 maja. Aleksander Doba planuje dopłynąć do Portugalii na swoje 70 urodziny, czyli 9 września. To był serwis Trójki. Do końca dnia ma być pochmurno, ale z rozpogodzeniami w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze z gradem od 12 do 17 stopni na termometrach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W wypożyczaniu ważna jest gwarancja. Bo kiedy wypożyczasz auto na ślub, chcesz mieć piękną cenę i gwarancję, że przyjedzie w ten najpiękniejszy dzień. Tak samo jest z prostą i tanią wypożyczką w Eurobanku. Płacisz z góry znaną opłatę za wypożyczenie i masz gwarancję, że Eurobank wypłaci gotówkę w ten dzień, w którym pożyczasz. A jeśli się spóźni, zapłaci Ci 500 zł. Doprecyzujmy: pożyczka gotówkowa wypożyczka jest dostępna w kwotach od 5 do 15 tysięcy na okres od 12 do 60 miesięcy. Opłata za wypożyczenie płatna w ratach to całkowity roczny koszt pożyczki. W ramach akcji wypożyczka z gwarancją szybkości trwającej do... Do końca maja bank gwarantuje wypłatę pożyczki w dniu złożenia wniosku i podpisania umowy. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizji regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach banku. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regenerum zagęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost, a dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze i gęstsze już po dwóch tygodniach. Regenerum, pełna regeneracja. Twarz jak księżyc w pełni! Czuję się, jakbym przez noc przy Nie mogę nawet wciągnąć brzuchy. Nie dopinam spodni. Z tymi butami nie chcą wejść! Nie mogę ściągnąć pierścionka! Skudny celulit, co, co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po hydrominum. Diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Ludzie pytają mnie często o dobry przepis na mięso. A przecież nawet najlepszy przepis jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się zdać. Albo brać je od kogoś sprawdzonego. Rzeźnik Lidra to gwarancja jakości. A teraz wszystkie mięsa mielone 20% taniej. Na przykład mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko 5,39 za 500 gramów. 5,39. Rzeźnik Lidra. Po prostu świeżo. Czy wzrost wagi i spadek energii to też objawy menopauzy? Tak, a jeśli chcesz złagodzić te i inne objawy menopauzy, sięgnij po suplement diety Klima Forte z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Witamy Państwa dzisiaj z Wrocławia. Tak, witam Państwa Studio 202. Czyli kabaret delita. Tak. Jerzy Skoczyla, Stanisław Szelcy. Tak. Stanisław Szelcy. No i wita Państwa Wojtek Świąka, który dzisiaj audycję realizuje. To co, usiądziemy i pogadamy. Pogadamy. pogadamy. Proszę bardzo, panowie, usiądźmy, pogadajmy, porozmawiajmy. E, chwileczkę, może najpierw ustalmy, czy mamy gadać, czy rozmawiać, czy mamy dyskutować, czy debatować. Konserwować. Jeżeli już, to konwersować. Ja mogę nawet dywagować. A to nam pan zabił dźwięka. A może klina? A nie, dziękuję, dziękuję, ja, ja się dobrze czuję. E, no to w końcu co mamy robić? No nie mówmy o tym, czy mamy rozmawiać, dyskutować, czy debatować. Po prostu, no, pogadajmy sobie. No tak, jesteśmy przecież narody rozgadanym, rozgadanym jak Włosi. Więcej gadamy niż myślimy. Bo najpierw gadamy, a potem to nawet nie myślimy o tym, cośmy powiedzieli. Nie myśli pan o tym, co pan przed chwilą powiedział? No, a co ja takiego powiedziałem? A nieważne, no ma pan rację. Jesteśmy szybsi w mowie niż w myślach i uczynkach. No nie, myśl jest najszybsza. Myśl jest przecież szybsza niż światło. No tak, kiedyś jeden Czech słusznie zauważył, że szybsza niż światło i szybsza niż myśl jest biegunka <głos> znam, znam to, tak bywa głównie w nocy, w ciemności Bo nim się pomyśli, gdzie się zapala światło To już jest po biegunce. No robimy to jednak rzadko Rzadko robimy tak, że najpierw coś robimy A potem o tym myślimy yy, W takim wypadku o, yy, W takim wypadku Uczynek jest szybszy niż mowa i myśl Jak to mówią na Śląsku Taki wypadek to jest rzecz wzięta z życia. No stąd nazwa. Jaka nazwa? No biegunka. A, a Proszę panów, y, tracimy czas na sprawy formalne, a rzeczy ważne przelacują nam koło nosa. Y, wydaje mi się, że zabraliśmy w śliski temat i trudno teraz będzie nam się z tego wygrzebać. Też tak myślę, dlatego proponuję dzisiaj na tym poprzestać, a na następne spotkanie przygotować jakieś Poważny problem do rozwiązania. A już to widzę. Poważny problem do rozwiązania. Przecież my nie możemy sobie poradzić nawet z taką błahostką jak dzisiaj. No, z taką duperelą. E, przepraszam bardzo. Zamykam posiedzenie. O, to jest rozwiązanie. Zamknąć posiedzenie. się masz Jurek, co u ciebie i w ogóle? Po prostu blues panie Jurek, bluz panie Jurek. Życie jest ciężkie, pchajcie pod górę. Boli człowieka mózg. Blues panie Jurek, bluz. A to z tobą, jak tam sprawy? Więc ci powiem, gdyś ciekawy Ogólnie no plus, panie Janek Plus, panie Janek Człowiek jak syzy dźwiga swój kamień Wyjąłeś mi to twóz Plus, panie Janek Plus Gdy tak człowiek pogłówkuje Zawsze coś mu nie pasuje normalny Plus, panie Jurek Plus, panie Jurek Odkręcę kurek lub kupię szczurek Lepiej nie głupkuj już! Plus, panie Jurek, plus! Ja nie zrobię tu odkrycia, Ale rumby, rumby. chcę od życia! A tu no, plus, panie Janek, plus, panie Janek! Dzień po dniu leci, za rankiem ranek! Ktoś to powiedział już! Plus, panie Janek, plus! Nie patrz na kształt krzywo, choć zrobimy jakieś piwa! A jak? Plus pani Janek! Plus pani Jurek! Ogólnie fajnie! Fajnie w ogóle! Masz u mnie duży plus! Plus pani Janek, plus! Plus panie Jurek, plus! Plus panie Jurek! tobie piosenka Pani Jurek? Czemu? A, A Pani Jurek, Jurek, tak, tak, tak, tak, tak. O, o, oczywiście. Ja myślę, że teraz dobrze byłoby się trochę pochwalić. Bo... No to chwalmy się, no to tak. są. Kto nas pochwali, jeżeli my sami się nie pochwaliśmy. zasada, oczywiście. Czy możemy się pochwalić? No, to, że ja by... ładna pogoda, to w Wrocławiu, to, to, nie. Na Rosji, to tak. zawsze to, to nic, nic nowego. Ale, o, na przykład o Studiu 202 możemy powiedzieć. Tak, możemy się pochwalić, że jesteśmy, proszę Państwa, najstarszą audycją podobno na świecie, tak? Czy, czy, no, czy... tego w radiu nie widać. Nie widać, ale tak, Jesteśmy ale... najstarszą audycją, bo ta audycja ma już 60 lat. Tak, nadawana. Bez przerwy, proszę Państwa, cykliczna audycja satyryczna mająca 60 lat. To słuchaj, to jeszcze i, i, nie wiem, czy z wiek emerytalny, czy nie, jeszcze, nie wiadomo, bo za 7 lat my, hmm. powinniśmy pójść na emeryturę. No to, to chyba... To w tej chwili nie 67, jesteśmy pewni. Nie, nie, nie pewni. tak. Poczekamy. Ale tak. jak z Krusą, to za pięć pójdziemy. Tak. Ta. My na pewno mamy więcej lat niż audycja, ale nie zaczynaliśmy w tej audycji... M, ale ja, ja myślę, że nie ma się czym chwalić, wiesz? Nie. Tu, tu, tu nie ta, ma się czym chwalić. przy to. okazji tego jubileuszu może powiedzieć, że rozgłośnia wrocławska ma 70 lat. Czyli jest starsza od nas. Tak, ta. ale możemy też powiedzieć i też się pochwalić, że ta. my jesteśmy... No no no to no, no, no, część sześć siódmych historii Wrocławskiego tak? Radia. sześć siódmych historii Wrocławskiego Radia, to jesteśmy my, czyli to podzielić na dwa, to jesteśmy tak do no... O ja bym Nie, nie, już to nie dzieli, już nie, nie, nie. Nie, dzielił. nie. nie. Tak. Ale proszę Państwa, w każdym razie no, ta audycja zapisała się jakoś tak chyba tutaj w, w krajobraz, wpisała się tego Dolnego Śląska, zwłaszcza Wrocławia i mamy w dalszym ciągu bardzo wielu słuchaczy. Oni muszą być dla nas coraz bardziej wierni, bo muszą coraz wcześniej wstawać, żeby Są, nas słuchać. Tak, a tak, bo teraz tak. mamy audycję o 6.30 rano. Tak, ale starsi ludzie wcześniej wstają. Tak, co na pewno tak. słuchają. A już teraz możemy powiedzieć, że tak mniej więcej w październiku, w listopadzie Odbędzie się wielki koncert właśnie z tej okazji, że to 60 lat studia 202 i 70 lat Wrocławskiego Radia. Czyli razem 130 lat. Oj, to dużo. To dużo, to dużo. O, i teraz może ze studia 202 jakiś sketch. Tak, może coś, coś no, no, Na przykład no, Wypadałoby no, wie znaczenie. Ja widzę tutaj twój sketch. Mój? Tak, reporter studia 202. Napisałeś a, coś takiego? Jest taki Nawet reporter. Kilka, tak. albo no to posłuchajmy, gdzie był reporter. O, Cóż. Reporterzy Studia 202 są zawsze tam, gdzie dzieje się coś niezwykłego, tam, gdzie mają miejsce wydarzenia, mogące zainteresować naszych słuchaczy. Dziś udają się do podwrocławskiej wsi, gdzie wśród miejscowej ludności prawdziwe poruszenie wywołała informacja, że w wiosce ma powstać jednostka ochotniczej straży pożarnej. I mieszkańców jak zwykle spotykam pod sklepem, gdzie koncentruje się życie towarzyskie wsi. No i co sądzicie panowie o tej nowej i bardzo interesującej inicjatywie? To, to bardzo piękna i potrzebna inicjatywa panie redaktorze. Dobrze gadasz, a, no. no więc jak słyszę, panowie popieracie ten pomysł. Całej pełni, panie redaktorze, bo jak żyć bez remizy? Ja. Słuszna uwaga, słuszna straż pożarna jest bardzo potrzebna, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Straż też jest potrzebna, pewnie, ale najważniejsze, że szałtys wreszcie remizję zbuduje i nie będzie marzli pod sklepem. Pan wiesz, jaki tu wygwizdów. Za no. jakich grzechy my tu tak marźnie. Popatrz pan, no. jak tam nosy z zimna zsiniały. <śmiech> Czy aby na pewno zimna? No z czego? No może od Nalewek, co panowie na gminnie spożywacie. Panie! Jakby nie te nalewki, to my by tu ze wszystkim zimna poumierali. A, nalewka, panie, to nie dość że człowieka rozgrzeje. To jeszcze przy okazji witamin do organizmu dostarczy. Tu no. taki jeden soki owocowy pił i już dwa lata jak po nim. A jak? A pan redaktor, tak sądzę po nosku, raczej też maślanko się nie ocenia, no, nie? Myli się, pan myli się, bo ja, ja mam uczulenie. Ja Na pewno nie Na tak. Nas fachowców pan nie nabierze. Ech, no dobrze, dobrze, no, może wróćmy lepiej do tematu, więc chcecie mieć u siebie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak do panu redaktorowi to wszystko trzy razy trzeba powtarzać. No. Remizję chcemy mieć. No no no, to oczywiste, no bo jak straż, to to remiza. No. Jak będzie remiza, to na Sylwestra zabawę się urządzi. I zaraz potem poprawimy na Nowy Rok. No tu a. zgadzam się, tak strażacka remiza, prócz swych podstawowych funkcji, z reguły staje się też ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego wsi. Jakie też, jakie też? No, przede wszystkim. No. A, a a dalej będzie Trzech Króli. No urządzimy. Trzy dniówkę na każdego króla po dniu. Potem no. w karnawale co sobotę po tańców. Co, co, co? Tylko co, co soboty, co? Co niedzielę też. No, co niedzielę też. No. Potem będzie Józefa. No, to dopiero będzie I na, na Józefa? No, Sałtys Józef. A, a, a, no tak. Tu jeden dzień balowania nie wystarczy. Oktawę się no. zrobi. Potem Wielkanoc. No to się rozumie samo przejście. Następnie no. będzie lany poniedziałek. Lany wtorek, lana środa i lany, kurczę, czwartek. To no. jakiś nowy zwyczaj? Lokalna a, tradycja. Aha, aha. Potem, rozumiesz, Grzegorza. I, i, i, no i co z tego, że Grzegorza? Grz, szwagier jest Grzegorz. A, a Ten co dopiero lubi wypić. Ja przy nim to jestem niepiąca ręcistka na odwyku. Grzegorza na pewno się przeciągnie. Na pewno. No. Bardzo możliwe, że aż do Stanisława. O, no, w zeszłym roku tak było. A, a na Stanisława co? Jasne. Stanisław jestem. A, no tak. to wyobrażam sobie, co się tu będzie działo. No nie przypuszczam, żeby pan redaktor miał taką wyobraźnię. No. Potem w remizji będzie remont. Yy, czemu remont? No A, nie, no, przepraszam, tak, tak do, yy. domyślam się. Domyślam, A, tak. Potem będzie Mariana. Kolejny szwagier? Nie, ja jestem Mariana. No to yy. drugi remont. Prawdopodobnie, no. no, no, no to na myśli, no. Yy. Potem 3 maja, po drodze na pewno trafią się jakieś rocznice... Weselach, ściny, sztypy. Potem no. 11 listopada, Kiedy? dalej Barbary, i święta i znowu Sylwester. Tak Drodzy panowie, a nie przyszło wam do głowy, że skoro u was we wsi ma powstać jednostka ochotniczej straży pożarnej, to jej podstawowym zadaniem nie ma być balowanie, tylko gaszenie pożarów? Gaszenie pożarów? Co pan powie? Poważnie? Tak moi panowie, poważnie. Wy w waszej remizie będziecie świętować, yeah. popijać, bankietować, a co zrobicie, jeżeli w tym czasie gdzieś wybuchnie pożar? No jak co, jak co? No zadzwonim po straszno. No tak. Jak sami Państwo słyszycie, w dziedzinie inicjatyw lokalnych jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Do usłyszenia. No, durno, nieprzyjemnie, luźna plomba dzwoni w zębie, a za oknem w środku maja dudni grad jak strusie jaja, wełbie szum i znów niestety w kościach łamie. To artretyzm, tylko usiąść i zapłakać, że ta dola byle jaka. Na dodatek jeszcze Zenek dostał wczoraj wymówienie, bo go złapał szef inżynier na intratnej dość Wiźnie. Tak się wszystko podlec biegło, że dookoła i piekło, więc za siebie szkoda gadać, ani w nie odpowiadam. Pies mnie pogryzł od sąsiada Bo pogłaskać chciałem gada Byłem u sąsiada żony Nie wie, czy był zaszczepiony Pogotowie wzięło kryszkę Miała chorą, ślepą kiszkę Nie ma nawet z kim się napić To się kurtka można zabić Jak się wali, to się wali Nerwy mi pobysiadały Chciałem sobie wyobrazić jakieś wyjście z tej kabały. Wyobraźnia w takich razach zwykle leczy i pomaga, lecz i ona pełna klęska odmówiła posłuszeństwa. Trudno sobie wyobrazić Miły koniec tej ballady To twór chorej wyobraźni W tym życiowym mym Psa wyprawie na lewiznę Kryśkę chyba w uchogwiznę Żerek szefa niech pogryzie w udo Albo trochę wyżej Możemy powiedzieć, że nie bez powodu jesteśmy w, w trzecim programie Polskiego Radia i to od, można powiedzieć, 44 lat. Tak, tak składa się, proszę pamiętać, no, że właśnie współpracy, w ogóle z Polskim Radiem jako firmą zaczęliśmy od współpracy z trzecim programem z trójką, Polskiego tak. Radia. Z trójką właśnie, a nie z Radiem Wrocławskim. No to były audycje ITR, czyli ilustrowany tygodnik rozrywkowy 60 minut na godzinę. Były takie konkursowe audycje RATURO. nie Raturo, wiem, czy się pamiętam, raz, tak? radiowy, radiowy turniej, turniej rozrywki, rozrywki tak. tak. No i tam niech chwalący się, byliśmy laureatami wielokrotnie tak. w różnych dziedzinach. Ale właśnie współpracę nam zaproponował y, w roku 72 Jacek Janczarski w czasie naszych występów w Warszawie w Teatrze Syrena przyszedł do nas odwiedzić nas, y, na, na występ przyszedł y, razem z Adamem Kreszmarem tak, pamiętam, tak. no i chyba im się spodobało, bo zaproponowali, żebyśmy robili tak zwany magazynek kabaretu Elita i to był taki dziesięciominutowy brzydko mówiąc wsad do, do Tak, tutaj do to -ta. nagrywaliśmy na taśmie, trzeba było taśmę wysyłać, prawda? Do tak, no to ta... wtedy wysyłało się elektronicznie, czyli w kopertę, tak. papier, znaczek i szło do Warszawy pocztą. I już nawet ta taśma była pocięta przez cenzurę, także wszystko <śmiech> Wszystko gotowe. się rozsypało, tak. Pamiętam, że, a naprawdę było to problemem, ponieważ y, zawsze y, pani redaktor, która właśnie była odpowiedzialna za naszą współpracę z trójką, dzwoniła, żeby bardzo ciasno te, te taśmy zwijać, bo ona się po drodze w pociągu rozsypywała. Tak, Jak tak. pociąg klekotał i ta taśma jechała po prostu w kopercie, autentyk, to ona się po prostu mogła rozsypać i, i wtedy po prostu był, był problem, żeby to pozwijać. Na, Pociągi na są do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. Ale nie wodzie się już taśmy. Nie, nie Płyty CD teraz wożą. To tak. może posłuchamy. To tyle z historii Polskiego o, Radia. Tak. tak, oczywiście. Proszę bardzo. Jak jedziesz, baranie! Jest pan wolny? Jestem proszę pana, jak zwykle jestem wolny No tak na pana zawsze mogę liczyć Dzień dobry panu A dzień dobry, dzień dobry O, a gdzie to dzisiaj pan się spieszy? No, prawdę mówiąc Nie musimy tak się spieszyć, zdążymy Domyślam się, domyślam się Że życzy pan sobie w okolice rynku O, dobrze pan się domyśla Proszę na Plac Solny. A proszę bardzo. Pan to chyba wybiera się na jakąś imprezę. No w końcu trzeba wykorzystać to, że jesteśmy w mieście, które zdobyło sobie miano Europejskiej Stolicy Kultury. No, nie ma się czemu dziwić. Wrocław już w latach 60. zeszłego stulecia był Europejską stu Stolicą Kultury. Tylko, proszę pana, kto o tym dzisiaj pamięta? No Mówi pan, że się wybieram na jakąś imprezę. No. Imprezy też mogą się znudzić. Poza tym, jak ktoś chce imprezować, to okazję zawsze znajdzie. No to, to ma pan rację. Ma pan rację, codziennie jest okazja. Ja, proszę pana, mam tu w samochodzie taki no, no. kalendarzyk gdzie na każdy dzień roku przypada jakieś święto. O. o, znalazłem na przykład, proszę pana, dzień dziwaka. Zaraz, co to? O, dzień Elwisa Presleja. Dzień dziwaka, dzień Presleya. To można by te dni połączyć. Nie, nie, nie. Osobno. No. O, o, na przykład 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. A, to ja mogę świętować. Nie mam akurat dzisiaj opakowań foliowych na sobie. To mogę. A, a ma pan na przykład zaznaczony Dzień Kobiet? No, oczywiście. Jest Dzień Kobiet i jest, proszę pana, też osobno Dzień Mężczyzn. No i słusznie. Jakaś sprawiedliwość musi być. No ale w tym przypadku, tam od tego ja chodzi, to, no. to on chyba trzy razy świętował, bo tak. W dniu Elvisa Presleya, tak, w dniu dziwaka no, i w dniu mężczyzn. I czwarty raz w dniu kobiet. Mógł sobie na to pozwolić. No pewnie, no. gdybym ja był Preslejem, też bym tak świętował. Przepraszam pana, czy mogę przejrzeć ten kalendarz? A proszę bardzo, niech pan sobie poczyta. Niech pan czyta, bo ja jeszcze mogę za to dostać mandat. Za co? Za kalendarz? To, to, to tu są jakieś zdjęcia... Por... Nie, nie, nie. Za czytanie w czasie prowadzenia pojazdu. Mogę dostać mandat. No to ja będę czytał głośno. No Dobra, no. no. O, o, o, ho, ho, ho, ho, rzeczywiście. Tych świąt jest tutaj tyle, że dla każdego wystarczy. O, jest Dzień Ukrytej Miłości. Dzień dla nieśmiałych. A, to coś dla mnie. Dla pana nieśmiałych. O, o, jest dzień dialogu z judaizmem. A nie, to, to nie dla mnie. Języka nie znam. No pan. to pan się nauczy. No, jest też dzień upamiętnienia rewolucji Zanzibaru. No nie, no, no nie wiem dla kogo to. No, no chyba tylko dla Zanzibaru. A, a e, dla pana widziałem tam inny dzień. To był, proszę pana, dzień przytulania. Przytulania kogo? A, a bo ja wiem, no kogo pan tam będzie chciał. Może być nawet przytulanie Zanzibaru. Nie, nie, nie. To, to, to jakieś dziwne. Cały dzień się przytulać? No. Przytulać się do tego Zanzibaru? A, a co pan ma do Zanzibaru? No, w, w, właściwie oprócz przytulania nic. No, no, no widzi pan. No. A ja widzę, że pan jeszcze tego kalendarza nie tknął. To znaczy nie ruszył. Powinien pan... Powiesić sobie ten kalendarz w domu, na ścianie I codziennie po jednej kartce wyrywać Nie, nie, nie, ja go proszę pana chcę mieć w całości no. Niech się pan nie boi, taki kalendarz to jedyna swego rodzaju książka Z której może pan bezkarnie wyrywać kartki Nikt panu za to nie wlepi mandatu No ale ja nie chcę mandatu No i nie dostanie pan, do końca no. roku wyrwie pan wszystkie kartki za darmo Proszę pana, mimo wszystko ja to szanuję, każdy druk, proszę pana, nawet książkę i chcę mieć ten kalendarz w całości. No. Aha, a, to, to w takim razie niech pan kupi drugi kalendarz, taki sam jak ten no. i wtedy z jednego kalendarza będzie pan wyrywał kartki, a drugi kalendarz zachowa pan sobie w całości. Na przyszły rok? No nie, nie, no. W przyszłym roku kupi pan już nowy kalendarz. Jeszcze jeden kalendarz? Nie, dwa. Dwa? dwa kalendarze. Z hmm. jednego będzie pan wyrywał kartki, a drugi zachowa pan sobie w całości. Na następny rok? Na następny rok? Oj, przepraszam, przepraszam, nie zorientowałem się, przecież my już jesteśmy na Placu Solnym. No, no, rzeczywiście. No. dziękuję panu bardzo i do zobaczenia. A dziękuję, no, do widzenia panu. No, dwa kalendarze. Zanim zdechnie pocaanie, strut ropą śleczą stacji, a ostatnie ramy w przykryje pył Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci a pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy skwerków reszta, w piwnicy od ducha szara mysz Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie, mieszka na podeszwach, rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytulca, Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Za oknem zasać bluść, niech ziega ci nawije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojcze śpi, babcia śpi, żona śpi, zapylaj, Georginie. Zatruje aerozol, nocna życie morskim świnkom I przysłoni góry ciąg dyniących hałc Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną W metalicznym ryku rozwytrzony aut. Nim tarniona sztucznie krowa da zielone chudem Za Zanim wzruszysz się wątając sztuczny kwiat Zanim naturalny ersas krew ci wejdzie tak daleko Że polubisz plastikowy, śmieszny świat do serca przytul psa Weź na kolana kota Weź lubę popatrz, pchła Daj spokój, pchła, to też istota Wierzymy, nuranaj Lub usiądź na mrowisku To może nie jest kraj, jest kraj, tam faj Wierzy nas trwają. to jest w końcu wszystko. A zwykle o tej porze nadajemy powtórkę z rozrywki. A no, która godzina już No dochodzi? będzie, będzie tak jak zwykle wobec tego. 14.30, tak. tak? Czyli już za chwileczkę po sygnale. Po powtórce myślę, że dobrze będzie, jeżeli usłyszymy... Znajdą się materiały powtórkowe, <głos> bo Najstarsze tak, tak, nam. proponuję, tak. Yy, na przykład rycerze Andrzeja Waligórskiego. Będą rycerze, ale proszę tak. Państwa, nim będą rycerze, to najpierw posłuchamy chyba słownika, prawda? No bo trzeba A ustalić A skąd rycerze? wiesz? Skąd? Intuicja to tak? się nazywa, proszę Państwa. No to ma. dobrze, to posłuchajmy to dosyć długi słownik, proszę usiąść. Um, okay, bye. Coś ze słownikiem, chyba, chyba jeszcze ja jeszcze, myślę, jeszcze, jeszcze że, Leszek grzebie w słowniku że na razie. Ale ten słownik tak? jest za długi. Jest za długi, dlatego, i, i dlatego trzeba będzie go Nie zmieścił na A ty zaczynasz czy go od A, przekręcić... czy, od, czy od B, czy od, czy od, czy od jakiej litery? <laughs> Zwykle od A, ale od A. To... Ale kończy zawsze, zawsze na Z. Proszę Państwa, Leszek w ogóle się specjalizuje i zawsze specjalizował w tak zwanym, w tak zwanym dowcipie językowym. Zresztą to jako bibliotekarz zawód ma nie tyle popłatny, co poczytny, dlatego dajmy, dajmy mu szansę. Tak, ale już nasz realizator Wojtek Chwiołka pracuje nad tym słownikiem od strony technicznej. I już go mamy. Już, I już jest? Go mamy. Oj, niedobrze, panowie, niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze, panowie. Oj, niedobrze, niedobrze. panowie. Bardzo Powinien. niedobrze, proszę panu. A co się panu stało? I niedobrze panu jest? Bardzo niedobrze, ale nie, nie w ogóle jest niedobrze. Oj, kot. Baleron, partner baleriny, dykcjonarz, podręcznik do nauki dykcji, cysters, kierowca cysterny abominacja. To jest wstręt do niektórych narodowości, można powiedzieć rasizm. Mówi się na przykład, abominacja Rumunów się nie podoba. Z tym, że mówiąc Rumunów, trzeba mieć na myśli Rumunów. Alimenty, straszne towarzystwo, alimenty. No, z tej grupy wyrazów są jeszcze inne, na przykład pigmenty, to jest świńskie towarzystwo, to z angielskiego, aż się prosi z angielskiego, świńskie towarzystwo. Reprymenda, zakała towarzystwa. Alikant, duża afera. No, tych alikantów jest dużo teraz na porządku dziennym i nocnym też. Amunicja. Amunicja to jest credo egoisty. Mówi się, amunicja nie dam. Amicycja, to jest przyjaciółka z dużym biustem. Pierścień, zanik biustu. Pierścień. Konsekracja, to po Śląsku konsekracja to trochę racji. Dekoracja, też trochę racji, ale to już jest termin naukowy. Tu chodzi o dokładnie o, o określenie dekoracja. Kuracja, racja najwyższa ze znakiem jakości Q. No, tych racji jest więcej, one same się bronią. Na przykład jest taka defraudacja. Defraudacja to jest właściwie to samo, co defloracja. Tu znowu czyjaś tam racja. Z tym, że ta defraudacja, defloracja zawężona jest do niemieckiego obszaru językowego, ponieważ tutaj chodzi o frau defraudacja. Dyrekt, dyrektywa, żona dyrektora. Janet, bogaty facet, można powiedzieć biznesmen, Janet. No to nie musi być facet, może być też kobieta, na przykład Janet Jackson. Diablotka, kochanka diabła. Duplikat, ruzga. Dyszel, człowiek sapiący, astmatyk. A może być też astmatyk, dyszkant. Bombonierka, łódź wojenna. Banknot, sknocona waluta. Bestseller, bardzo smaczna jarzyna. Jezuicki. Jezuicki to jest okrzyk wydawany na widok Żydów. Jezuicki. Koszerny, nadający się do kosza. Żabot, Francuz. Kukurydza, kukurydza to jest ryc, który ma pod kapeluszem kuku. Kryminalista, to jest mieszkaniec Krymu. Rusyfikacja, upadek ZSRR. Misiurka, misiurka to znaczy, chociaż nie, przepraszam, na sali mogą być dzieci, to nie, nie siurka, nic, nie Ale sicz, chociaż nie, na sali mogą być te same dzieci. Lizol, o, Lizol to u dziewcząt jest to pogardliwa nazwa niektórych chłopców. Lizol, ale już odwrotnie, walonki to u chłopców pogardliwa nazwa niektórych dziewcząt. Ultramaryna, wiejska piękność. Tapicerka, kobieta z bujną wyobraźnią. Tulipan, romantyk. Szyici, krawcy. Monarchista, no monarchista to może być kotański. Genitalia, włoska jajecznica. No, to właściwie sycylijska, znana w kręgach mafii. Tu, przepraszam, to jest akurat y, dowcip, nie dość, że poniżej pasa to jeszcze poniżej buta i to włoskiego. Amplua, to z francuskiego, spluwaczka. Amplua. Nieboszczyk, mrzawka, taki kapuśniaczek. Nieboszczyk. Falstart, odpływ morza. Falanga, przypływ morza. Fallus, luźne falowanie. Obciążyć, zapłodnić. Bliźnięta, no to jest ciekawostka, bliźnięta, bo to są właściwie dwa słowa. No podobnie jak przy nazwie na przykład srogość. Też dwa słowa, czasownik i rzeczownik, srogość. To już nawet zdanie jest dwuwyrazowe. No są inne zdania. na przykład trzywyrazowe zdanie może być, gdzie są trzy litery, na przykład BDJ. A no to później, ale bliźnięta to, to powinna być tak, B. Kropka B.liźnięta, nierządnica, bezrobotna w rządzie, ginekologiczny. To teraz jest bardzo modny, ginekologiczny, zdrowy alkohol. Powinno się mówić gin ekologiczny, jest ginekologiczny. Tu przy tym temacie jesteśmy... O, barometr. Barometr to jest taki drogowskaz gastronomiczny i to bardzo dokładny, mówi barometr, tu niedaleki bar taki. Z tym drogowskazem, a nie taniewskazem łączą się różne takie y, inne y, słowa związane właśnie są tematycznie. Na przykład taki góral, jak przyjdzie do baru, to już od progu woła cysta, cysta. Zamawia taki gatunek wódki, cysta. Bardzo popularna wódki, wódka. Albo na przykład harakiri, to już jest Mocniejsza wódka. Jak wypije jedną, drugą, trzecią cystą czy harakiri, to u takiego górala rodzą się wątpliwości. Cyklina, to jest takie pytanie na kaca. Cyklina, cyklop. Cyklop, cyklina. Takie wahanie. Cyklop to jest niepewny kierunek. To, cyklop to nie wiadomo, czy to jest krok w dobrym kierunku. Cyklina. Ten problem tutaj już urasta do wymiaru być albo nie być i już w efekcie brzmi poważnie, bo góra tak patrzy na ten właśnie efekt, pyta czy to cytofizjologia, czy cytoplazma, cy cy a to są dwa w jednym klopsiki. Ketnik za głowa. Krewca, Wszystkim nam się pasienka Podoba, podoba. Zwalczcie tę chudź. Oh, tak <s judo> I jest. wam historia wytycza. No, Musicie knuć. Musimy knuć. Jak, jak się, pozbyć się pozbyć tu halbejowicza. Czoja, tak, mieliśmy się tu pokajać i tak. przesłać panu Hetmanowi protokół tego kajania, tak. kto za co odpowiadał, co zawinił, do tak. czego się przyznał, jaką karę otrzymał. To bardzo niedobrze, bardzo, a szczególnie już dla ciebie, Michałko, niedobrze, gdyż to ty odpowiadałeś za całą stanicę, prawda? Odpowiadałem, tak. proszę pana, i owszem, i zaraz się pokajam, tylko bardzo bym prosił, aby to ktoś zaprotokolował. A, a, a to może ten młot luśnia, gdyż on najszybciej do całej stanicy pisać. No Najszybciej we stanicy. Nic, tylko prać takiego popysku a ja, takie. Ta, ta, ta no to, to, to, to co ja mam teraz pisać? Czy, czy być w tym po czy pisać? Czy na ja... razie pisz młocie, a o pysku pomyślimy. Myślimy, to To stukrotnie to... dzięki. No to co ja mam pisać? Masz no masz pisać wszystko to, co pan Michał tu będzie mówił. a a, a, a, a, a co on będzie mówił? Ja, ja my... się, proszę pana, tym młocie jakiś, będę tutaj zaraz kajał. O. I żeby mi wszystko było zapisane. a takie ta no to no. kajaj się pan, ale nie na mnie tylko. Dios już Tak więc, proszę Pana, faktycznie byłem ja odpowiedzialny za całą stanicę no, no. i srogie w niej popełniłem błędy. Chyba Michał zwariował. Michał, Srogie, srogie, proszę Pana, popełniłem błędy, gdyż zaufałem niestety ludziom zaufania tego niegodnym. Oj, to, to, to, to. Pysz, chamie, nie rezonuj. Tak no, jest. Zaufałem, proszę Pana, w pierwszym rzędzie Panu Memu Zastępcy, Panu Zagłowie. Nie, nie, nie, nie, nie pisz teraz, chamie, nie pisz. Panie I kazali pisać, nie to pisze. Pisze. Panu za głobie, tak, tak A, jest, proszę pana, panu za głobie, który okazał się być starym opojem. Michałko okazał się być, ta, ta rzecz ja zawsze byłem. Starym opojem, którym pod moją nieobecność stanicę zaniedbywał, nie. załogę no, rozpijał no, tak. i jeszcze żonę niebogę i bez szczęścia. Nie pluć. Panowie, to może ja zapiszę, że ryczka. O, o, o, otóż oh. to, no, proszę zapis, pana. Tak. Dziękuję ci młocie, ty, ty młocie za właściwe sformułowanie. A. Idąc dalej. Zawiodłem się na dowódcy naszej artylerii, panu Ketlingu. Jakże? No, a tak, a tak, proszę pana, na panu Ketlingu, któren o sprzęt nie dbał, nie dbał? prochy na lewo nie. sprzedawał nie, nie, i żonę mi... Przepraszam, One, przepraszam, ma... tylko jeden raz. I żonę mi jeden raz wyryć. O, o, Zawiodłem się również na panu Az i tuchaj Bejowiczów. O, no, z się znosił Czarny. i żonę mi... Mojszki panowie, taż ten kurdupel zamiast samemu się pokajać, to na nas regularną denuncjację Czarny. pisze. Tak jest, dany mu wycisz. Szablę w dłoń, panowie. Ka -ka Kajać się nie dają, kajaka. kajaka biją, Ryszard. kajaka biją, Hej, szablę w dłoń. Szable w dłoń by troki, Hajda na koń na koń Pokażemy się godni epoki, epoki Ruszamy w górę. Ruszacie w bój Aby Maśkę uwolnić od Ta Tatarzyn zbój Okrutny zbój Nie zwycięży nas nigdy pra Pułkownik Michał Wołodyjowski do Pana Hetmana Sobieskiego Jana Herbu Janina, co mu się nie zgina podczas tańca pancerz, taki z niego tancerz. <śmiech> nader trafnie wszedłem we temat karnawałowy, piszmy dalej. Zgodnie z pańskim rozkazaniem, urządziłem, byłem ostatnio we chrepciowie wielki bal kostiumowy, a to dla uzyskania ogólnej integracji między zwaśnionymi stronnictwy. Zaraz też sam ruszyłem we pierwszą parę wraz ze swoją basieńką, przebraną za świętej pamięci inflancką kobyłę, pana pięty, co niewiele jej zajęło trudu i czasu, tyle że ogon z tyłu, a wędzidło z przodu sobie wetknąwszy, z właściwym sobie końskim śmiechem do świetlicy kurt z galopem wpadła, a ja przy niej w prysiudach, a za nami pan zagłoba ze skrzydły z przyprawionym dziubem i w koronie, co miało przedstawiać orła, że jednakowoż jako zwykle był jak kongres ruskich socjaldemokratów, przeto z rozpędu nie wyrobiwszy zakrętu, usiadł na jajcach przygotowanych we bufecie, co wywołało zachwyt do cna z patriociałej, ale i z idiociałej starej Pani Boskiej, upatrującej w tym symbol jakoby samicy orlicy, stado młodych orląd narodowych z jajców wysiadującej, ku wspomożeniu ojczyzny i pokrzepieniu serc. Amen. Kropka. A jako trzeci wleciał młody nowowiejski, któremu, jak wiadomo, ten matą Azja Tuchajbejowicz siostrę zarżnął i ojca zerżnął, gdyż kolejność się baranowi mongolskiemu pomyliła, co tak nowowieja juniora rozbawiło, iż ze śmiechu na ziemię z konia spadłszy łbem o świątka przydrożnego się wyrżnął i szajbę chwalebną uzyskał, z której aureola pozłocista promienieje i melodyje cudne się odzywają kompozycji jakoby pana Korcza lebo pana Karolaka do słów proroka Izaaka w wykonaniu rinda nuty która jest patronką huty co, co ja tu wypisuję jakby tamtedy nie było, ale dobrze się skończyło, o czym ze satysfakcją donosząc, służby swoje powolne polecam, pułkownik Wołodyjowski, co ma w brodzie cztery włoski, ale inszych członków osiem, porosło mu pięknym włosiem. No i budziec. I łapka w łapkę wszystko szło Co twoje było prawie moje I nagle szepnie ja się boję Tak prysnął nastrój bardzo łatwo Pogasły zmysły, błysło światło Trzasnął policzek, potem drzwi Nie było sprawy, koniec gry Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość, czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało, czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. A potem przyszedł tęskny list. Przyjedź kochany, nawet dziś będziemy w domu, tylko o Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się mamą. Znów będą płacze i to. O nie tym razem na pewno nie. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic, wolę mnie. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Przecież to jest zwykła sprawa, a jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić.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 i Małgosia Cholewa, a wcześniej w powtórce głównym właściwie autorem był Andrzej Waligórski. No tak, na no, ta? Rycerze to oczywiście Andrzej, Andrzej Waligórski, listy Wołodijowskiego też, też, mnóstwo tych listów Andrzej napisał i odcinków Rycerzy chyba, chyba kilkaset. Ch chyba więcej niż pan Wołodijowski napisał tych listów. Na pewno nawet. więcej, na pewno, tak. tak. Także przy okazji możemy powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzić 90. rocznicę urodzin. No tak, 90. rocznicę urodzin. Andrzeja Andrzeja Andrzej, -Górskiego. Czyli tak, patrz, studio 202, 60 lat, radio Wrocław 70, to jest 130 i 90 jedno, to, to jest... 220 lat. Bardzo Bardzo dobra. okrągły jubileusz, naprawdę, proszę państwa. Teraz I... będzie spotkanie z Agnieszką Matysiak, która wystąpi jako młoda pani redaktor, a my już tak powoli chyba będziemy się zeznać. Powoli, na, się na jubileusz będziemy się spieszyć. To... Właśnie musimy się już przebierać powoli smokingi, już tak. się dłuższy wąs. Oczywiście, tak. Tak, tak. powoli już kłaniają się Państwu Leszek Niezielski i Jerzy Skaczyłas, który tak. audycję zrealizował. Do usłyszenia. Do, do. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry, no jak to miło, że pani przyszła. Proszę siadać. A Ale naprawdę jest panu miło, czy tylko tak pan mówi? Ależ proszę pani, no bardzo mi miło. O Boże, jaki pan uprzejmy. I taki elegancki. Gentleman na spotkanie z kobietą powinien być, proszę pani, stosownie ubrany. Ojej, a ja w tych dżinsach mam ja zdjąć? No, no co też pani, no piękna kobieta, we wszystkim pięknie wygląda. O, wow, ale czad! Wie pan, co dawno nikt tak do mnie nie mówił? No cieszę się, że sprawiłem pani radość. Ale to naprawdę dla mnie pan się tak ładnie ubrał? Dla pani. I ta szałowa marynarka to dla mnie? Zgadła pani. I ten piękny krawat też? Też dla pani. I ufarbował się pan. Co? Coś nie tak? Nie, nie, nie. Bo wie nie, pan, co ja nie, jestem nic. dopiero początkującą dziennikarką? Tak. No, i nie zawsze mi wszystko tak wychodzi, jakbym chciała, rozumiem. Nie, pan. nie, nic się nie stało, nic, nic, nic. Ale wszystko okej? Okay? Tak, tak. Bo, no, pan jakby trochę się zmienił. Nie, nie, nie, nie przejdźmy, naprawdę tak? przejdźmy do, do sedna sprawy. No, a, tak. Ale najpierw wywiad. No. No, no właśnie, to miałem na myśli. No. Yy, więc tak, yy, te wszystkie książki są pana? Moje, tak. O, tu jest książka Beniowski. To, to też pana? Moja, tak. Pan to napisał? Pani sobie żartuje. No ale czemu? No przecież pan jest pisarzem, prawda? No tak, ale Beniowskiego napisał słowacki. Czyli nie pan? Czy przychodząc do mnie na wywiad, zapoznała się pani z moim dorobkiem? No jasne, proszę pana. Czytałyśmy pana książki razem z małpą. Z, z małpą? Ale to moja kumperka, ona żyje banany, Aha, rozumie pan? Jest stąd taksywka. O, no, no. ja też lubię banany, tak. I nie mówią na pana goryl? Proszę sobie wyobrazić, że nie. A to dziwne, wie pan co? Dobrze, a jakie moje książki były panie uprzejme przeczytać? pan co różne, różne pana książki czytałyśmy. Słucham, słucham. No i taką jedną w czerwonej okładce. A nie w niebieskiej? Oczywiście, w niebieskiej, pewnie że w niebieskiej. A o czym była ta książka? No, bardzo mądra była. No i była ciekawa i. Yy, wie pan, gruba była. Yy, ja pomogę pani, tak. Czy nie była to przypadkiem książka o tym, jak pewien taki ubogi drwal wybrał się w podróż statkiem przez ocean? O, o tak jest, to było to, to no, no. było to. A na statku no. poznał zamożną wdowę po pewnym bankierze z Nowego Jorku, a jej córka prowadziła sklep mm -hmm. jubilerski w Paryżu. No tak, tak jest to ta książka, no, świetna rzecz, no proszę tak, pana. A jej kochanek był pilotem balonów. Ale zgadza panu, się, przeczytałam tak, ją jednym tchem, powiem tak, panu. Tak, tak, no. to dość dziwne, bo ja wcale takiej książki nie napisałem. Nie? No to, to kto ją napisał? No nikt. A teraz żegnam panią i na drugi raz, proszę pani, proszę się do wywiadu przygotować. Oj, ale pan się nie gniewa. no Wie pan, my w redakcji to nie mamy czasu na takie pierdoły jak czytanie. no My to mamy co robić, proszę pana. A, ale jak przyjdę drugim razem, to dokończy mi pan o tym pilocie od balonów? Proszę wyjść. Dobra, już lecę. Ciao! Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. La to moje Zezuwaty Niemnoszko zbieżne Godzio, godzio, godzio No jak? Jak no, Was? kak! Was? A, Derdidas. To moje, to moje! Zezuwati! Niemnozko zbieżny! Kocio, kocio, kocio, kocio! No kak, no kak! No kak, kak, kak. Ich, dieu, was? was? Nie, to wokaliza. A to analiza. Białko w moczu. To z powodu oczu. Ci to torze? No nie poniemają. Potem? Potem ty mnie. Ochrona mnie. Potem znowu ty. Znowu? <grym> Potem znowu ja. <grym> I na zmianę, tak? Potem w mieście. W jakim mieście? Rozciełujem się. Rozwałkujem się. Oczy stresnie. Zia. Ja. Oczy dziwne. Jak wypiję. Oczy stresnie. Ziu. I, -i, -i prekrasne. Gaja, Gaja. Ah, Pipka. <laughs> Ananas. <laughs> <laughs> no, to now, oh, <laughs> I just called to say I love you. I just called to say I love you. No, скорее, давай, way Dawaj, dawaj, dawaj. давай! Давай, dawaj, давай, давай, давай! skaliej, skaliej! Lalalala! I just Lalalaala! to say I love you. No nie a, a potem mia. my was. No nie kuszaj mnie, ja. Ja idę spać do swojej chaty. Nie czytaty, nie pisaty. Krótkowzroczny jest, a stygmatyczny No ja ją zabiję. Godzio, godzio, godzio. Ale ściągnie! o jak ciągnie, ciągnę. Nie bojuj się was. Nie się, marłem się. filma. Zapraszamy do reklamy.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 Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem młoda kapusta ma kosztować 2 złote za sztukę, a druga niech będzie za złotówkę. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nie wiem, które tabletki na uspokojenie wybrać. Aniu, nie bierz żadnych tabletek. Sięgnij po pastylki do ssania meliski. Meliski działają naprawdę szybko. Już od pierwszej chwili pastylki do ssania meliski uwalniają ziołowe substancje uspokajające, które pomagają zapomnieć o zdenerwowaniu. Dodatkowo wygodna forma pastylek pozwala sięgnąć po nie w każdej sytuacji. Mmm, smaczne. Masz rację. Pastylki do ssania meliski to coś dla mnie. Suplement diety meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Żołnierze w dwóch szeregach zbiórka! Na chrypę to wokaler! Wyrób medyczny wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Kolejno odlicz! Nazywam się Robert Lewandowski. Podczas gry muszę być w pełni skupiony. Dostrzec najdrobniejsze szczegóły. Koncentruję się i wiem, że osiągnę swój cel. Zobacz każdy szczegół. Odkryj na nowo fotografię mobilną. Poznaj wyjątkowy smartfon Huawei P9 z podwójnym aparatem, który powstał we współpracy z firmą Leica. Huawei, make it possible. Oła! Oh, wow. Dziąsło mi spuchło i boli. Nie wiem co to. A wiesz co to bajkadent? Bajkadent Żel to prawdziwy ekspert w leczeniu zmian w jamie ustnej. Działa kompleksowo, bo potrójnie. Przeciwzapalnie? Tak. Przeciwbakteryjnie? Tak. I przeciwgrzybicznie? Trzy razy tak. Bajkadent. Trzy razy tak na dziosła. 100 gram Żelu zawiera 577 mg zespołów lawonów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej. Wskazania. Leczenie uzupełniające paradontopatii powierzchniowych i głębokich profilaktyka chorób przyzębia przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej również przy urazach spowodowanych przez protezy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. HerbaPol Wrocław. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bajkadent. trzy razy tak na dziąsła. Twoje dzieci uwielbiają ketchup? Moje też. Dlatego kupuję dla nich Mikadek, dobry ketchup stworzony specjalnie z myślą o dzieciach. Mikadek jest gęsty, pysznie pomidorowy i nie ma konserwantów. Więc nic dziwnego, że Mikadek to ulubiony Ketchup wszystkich małych smakoszy. A już teraz w Lidlu. Pyszny, gęsty, pomidorowy ketchup Mikadek. Tylko 3,99 za 450 gramów. 3,99. Twoje ulubione. Tylko w Lidlu. Lidl. Co tydzień, coś nowego. Nareszcie w domu, tylko te nogi takie ciężkie, zmęczone. Potrzebuję Vedimasan, Odprężający żel do nóg z nasadką masującą ze specjalnymi kulkami. Po prostu przekręcam nasadkę, wyciskam żel i zaczynam masować nogi. Składniki żelu Vedimasan uelastyczniają naczynia krwionośne nóg i dają przyjemny efekt chłodzenia. Nasadka masująca ułatwia wnikanie żelu pobudza krążenie i rozluźnia napięte mięśnie nóg. Co za ulga! Vedimasan jest dużo lepszy niż zwykły żel do nóg. masan, żel z masażem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 maja, minęła 15. Justyna Mączka. Radosław Mruz, zapraszamy na serwis Trójki. Spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, organizowane przez opozycję, odwołane. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Kto i po jakich studiach dostanie dobrą pracę, a kto ma na to małe szanse, to ma pokazywać specjalny system zaprezentowany właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym serwisie Trójki powiemy także o agresywnych kierowcach. Przedstawimy najnowsze dane Instytutu Transportu Samochodowego. Właśnie w tej chwili miało rozpoczynać się kolejne spotkanie dotyczące kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale nie rozpocznie się. Bo parę minut temu politycy opozycji poinformowali, że rozmowy zostają przełożone. W semie Małgorzata Naukowicz-Gosiu, jakie jest uzasadnienie tej decyzji? Powodem jest decyzja Komisji Europejskiej, która w poniedziałek ma przyjąć negatywną opinię dotyczącą sytuacji w Polsce i stwierdzi zagrożenia dla praworządności w naszym kraju. Wyśle też oficjalne pismo do Warszawy. To będzie krytyczny dzień, czekamy na decyzję decyzję rządu odnośnie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tak zgodnie przed chwilą na briefingu prasowym mówili liderzy Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Nowoczesnej. Ale powiedzieli, że spotkanie się odbędzie i zapraszają polityków Prawa i Sprawiedliwości. Liczą, że oni się stawią. Spotkanie ma się odbyć we wtorek o godzinie 14. A to dzisiejsze spotkanie, przypomnę, miało dotyczyć właśnie zakończenia kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko już było dopięte na ostatni guzik. Mieli być na nim przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, ruchu Kukiz 15. I PSL-u. Nawet zgodzono się z wolą posłów Pawła Kukiza, by spotkanie odbywało się z udziału kamer. No ale w tej sytuacji przeniesiono je na wtorek. Formuła zapewne też będzie utrzymana tego spotkania. A wczoraj po spotkaniu zorganizowanym przez marszałka Sejmu, na które nie przyszli przedstawiciele PO Nowoczesnej i Ruchu Kukis 15, Jarosław Kaczyński informował, że w krótkim czasie Sejm rozpocznie pracę nad przejściową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym w oparciu o projekty PIS-u i psl -u. Ustawa właściwa ma powstać po zakończeniu prac zespołu ekspertów powołanych przez warszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Spełnienie warunków opozycji, jak opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych przez poprzednią w poprzedniej kadencji prezes PiSu uznał za kapitulację i powiedział, że niczego takiego nie będzie. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. A teraz mamy jeszcze jedną informację z Sejmu. Powstaje koło poselskie Wolni i Solidarni na jego czele stanie Kornel Morawiecki. A wraz z nim koło współtworzyć będą Małgorzata Zwiercen i Ireneusz Zyska. Morawiecki odszedł z klubu z 15, Zwiercen została z niego wyrzucona za złamanie prawa, czyli głosowanie na dwie ręce podczas wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Policjanci prawomocnie skazani za pobicie młodego mężczyzny na terenie komisariatu w Wałbrzychu. Stanisław M. oraz Aleksander F. dostali po 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto przez 5 lat nie mogą pracować w policji. Pokrzywdzone dziś 23-latek został kilka razy uderzony policyjną pałką, bo jak przekonywał odmówił podpisania protokołu. Nie ma mowy o jakichkolwiek okolicznościach łagodzących, podkreślał sędzia Adam Pietrzak społeczeństwo powinno mieć zaufanie do policji, policja powinna przestrzegać wszelkich, praw. prawa i w związku z tym, no, i naruszyli to zaufanie w stopniu tak znacznym, że proponowany na przykład warunkowy umorzeniu postępowania, co się przewijało w apelacjach, no, mowy być nie może. Do pobicia w komisariacie w Wałbrzychu doszło dwa lata temu. Młody mężczyzna został zatrzymany za zniszczenie paczki kabanosów. Podczas przesłuchania jak relacjonował został kilka razy uderzony policyjną pałką. Losy absolwentów uczelni będą monitorowane. Specjalnie stworzony w tym celu system zaprezentowało właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A dzięki niemu ma być wiadomo po których studiach łatwo znaleźć pracę, po których można, ale na przykład tylko na śmieciówce, a po których o dobrej posadzie nie ma co marzyć. System powstał z połączenia baz gromadzących informacje. Studentach i baz danych ZUS-u i ma pomagać głównie młodym ludziom, mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli podejmujemy studia, które związane są z naszą pasją, to powinniśmy wiedzieć też, że może to się wiązać z pewnym ryzykiem tego, że możemy mieć łatwiej lub trudniej potem uzyskać pracę. I Ela odpowie im na pytanie, jaką masz pasję i ile i kiedy będziesz mógł po realizacji tej pasji zarabiać. To jest pierwszy odbiorca. Drugim odbiorcą są same uczelnie, które będą mogły się zacząć albo chwalić, albo dokładnie przeglądać swoje programy studiów. W systemie są wszystkie uczelnie, kierunki i tryby studiów. W na razie dane pochodzą z ostatniego roku akademickiego, a stałe trendy będzie można zauważyć po kilku latach działania systemu. Trąbienie, poganianie światłami, przekraczanie prędkości, nieprzepisowe wyprzedzanie. Tak jeżdżą agresywni kierowcy, w większości ci, którzy siedzą za kółkiem służbowych samochodów. Takie są wyniki badań Instytutu Transportu Samochodowego. Agresja bierze się stąd, że od takich pracowników wiele się wymaga, a oni robią wszystko, by szef był zadowolony, tłumaczy Adam Pietrzak, ratownik drogowy. Przeciętny człowiek w tym kraju 100 tysięcy robi przez 5 do 10 lat. Tymczasem kierowca flotowy robi 100 tysięcy w ciągu jednego roku. Ci ludzie gigantycznie pracują, zasuwają tak jak nam się nikomu się nie śniło. Ci ludzie są wiecznie w niedoczasie, wiecznie niedospalni, wiecznie zmęczeni, wiecznie poganiani. Ale stresująca praca to nie jedyna przyczyna agresywnych zachowań na drodze. Czasem wpływ na nasze zachowanie może mieć nawet muzyka. Dodaje Robert Szpindor, instruktor techniki jazdy. Na przykład rozmowa telefoniczna. Żona dzwoni. Kupiłeś marchewkę? Już zaczyna być adrenalina. Szef dzwoni. Gdzie jesteś? Jest w muzyki na naszą jazdę. Łączycie sobie jakąś zizito, cdc. Zaczynam cisnąć. Jadę, spieszę się, to tym bardziej. Tum. Jest agresja. Kierowcy samochodów służbowych są sprawcami jednej trzeciej wypadków i kolizji w Polsce. Do tematu, którym zajmował się Mariusz Krzemiński wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. M.K.O. No, kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 16.00. Na termometrach od 12 do 17 stopni, do końca dnia pochmurno i z możliwymi opadami deszczu, wysoko w górach, także śniegu, na wschodzie burze z gradem. W nocy jutro dość pogodnie, tylko miejscami może jeszcze padać deszcz. W czwartek w Augustowie 15 stopni, w Warszawie 19, w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Przygoda, rywalizacja, zabawa Maratony rowerowe Lang Team Zawody dla wszystkich, którzy kochają rower Najbliższa edycja Skandia Marathon Lang Team Gdańsk Jedna z eliminacji Pucharu Polski W maratonach MTB Startujemy 21 maja o godzinie 11 Bądź z nami i pomóż innym W akcji Pozytywne Obroty Zapisy i szczegóły na skandiamaraton.pl Patroni medialni Telewizja Polska, Nasze Miasto, Wprost, Onec Zapraszają Prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio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 Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem konkursu jest sieć sklepów rowerowych Skitim, wyłączny dystrybutor marki Cube w Polsce, oferujący pełny wybór modeli rowerów Cube. Sponsorem nagrody w audycji jest Sport Hotel Bornit, świadczący usługi hotelarskie wraz z ofertą zabiegów SPA. Wakacje na dwóch kółkach. Witam Henry Sittner. Jedni wystartowali już do rowerowego sezonu, inni planują dopiero zakup sprzętu. Jaki rower wybrać? Postaramy się pomóc obok mnie ekspert kolarski ze Skitimu Tomasz Piątkowski. Czym się kierować przy zakupie? Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, gdzie będziemy chcieli jeździć, jak będziemy chcieli jeździć. Czy jesteśmy już osobami, którzy są wytrawnymi cyklistami, czy dopiero zaczynamy przygodę z rowerem? To wszystko decyduje o tym, jakiego poziomu sprzęt, jakiej grupy sprzęt. Osoby, które jeżdżą głównie po szosie, no wybierają albo rower szosowy, albo rower miejski na wąskich oponach. No ale wtedy gorzej się jeździ po piachu na przykład. No tak, ale to jest kwestia, że nie ma roweru takiego całkowicie uniwersalnego, bo z kolei rowery górskie, które mają szeroką oponę, jeżeli jeździemy dużo na szosie, to mamy dość dużo opory toczenia czyli tracimy na prędkości, używamy więcej siły, żeby osiągnąć ten sam efekt. Chociaż na tych górskich rowerach jest taki wąski bieżnik. Znaczy, możemy mieć, to możemy mieć nawet, nawet sliki, czyli prawie gładką oponę, ale ona zawsze jest szeroka i ona zawsze będzie stwarzała zdecydowanie większe opory toczenia niż opona w rowerze szosowym, czy w rowerze miejskim z wąską oponą. Jest dylemat, czy rower szosowy, czy górski? Czy rower szosowy, rower miejski, czy rower górski. Ale również istotny jest kształt ramy. Na przykład dla osób, które rozpoczynają zupełnie swoją przygodę z rowerem i planują raczej krótkie wyjazdy i traktują rower jako środek lokomocji do tego, żeby pojechać do sklepu, na targ, to też wiele osób wybiera rowery tak zwane easy entry, czyli z mocno opuszczoną ramą, gdzie można w długiej spódnicy albo w dresach. Na ten rower wsiąść i nie ma niebezpieczeństwa, że coś się wkręci, że będzie niewygodnie podnieść nogę. To są też dylematy, ale ten wybór rowerów jest olbrzymi i w zasadzie sprzedawcy trzeba przede wszystkim powiedzieć, gdzie chcemy jeździć i jak chcemy jeździć. I sprzedawca powinien wybrać rower no, optymalny. Wybór olbrzymi jest w tej chwili. Jeśli zakup został dokonany, możemy ruszać i zbierać materiały do rowerowej kroniki. To bardzo ważne, bo sprawozdania z wycieczek posłużą jury do wybrania laureatów akcji. Czekaj, jak co roku super nagroda. Najpierw rajd po Kotlinie Jeleniogórskiej i wypad do Harachowa pod Mamucią Skocznie, wizyty nad wodospadami Kamieńczyka i Szklarki, Hala Szenicka, droga pod reglami. Po górskiej rozgrzewce polecimy do Hiszpanii na wybrzeże Costa Calida. Tam będzie druga część finałowego rajdu. Atrakcji na pewno nie zabraknie.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 Trójki. I tak i w najbliższe przez najbliższe którym minut. Each time I see a crowd of Just like a fool I stop and stare It's really not the proper thing to do But maybe you'll be there I go out I'll the lonely, lonely It's not the time Or place to look For you But maybe You'll be there You said your arms But always hold that your lips were mine alone to kiss Now after all those things you told me How can it end like this Someday my i hear a footstep on the stairs. With an anxious heart, I'll hurry to the door. Leżą te mruczanki. Piszą Państwo o tym yy, nie od niedzieli, piszą Państwo o tym od półtora miesiąca. Kiedy to było? 3 kwietnia? Rozpakowałem dla Państwa pierwszą mruczanki z nowej serii Bob Dylan Fallen Angels. No jest to niesamowite. Yy, 12 ich będzie pojutrze, już yy, każdy będzie mógł z bliska i na zawsze obejrzeć, mieć, przyglądać się, słuchać, cieszyć się nową płytą artysty Boba Delana. Nie ma tej muzyki dużo, tak, bo to jest wymyślone jako zwykły album winylowy, więc po te 19-18 minut z sekundami na stronie, no i, i to ładne jest, to, to takie ma być. Sześć utworów na stronie pierwszej i sześć na stronie drugiej. Maybe You'll Be There to strona, a utwór drugi tego jeszcze Państwu nie odtwarzałem. No ale właściwie to już chyba odtwarzałem wszystkie, może jeszcze jeden nam tylko został. Ale audycja się nie kończy na razie. Anna Regulska będzie realizować program, Grzegorz Zembrowski już usiadł przy komputerze i wpisze wszystkie utwory. Będą mogli Państwo potem sprawdzić, co było w audycji tworzone. Ja się nazywam Piotr Kaczkowski, walczę z ekranem w studiu, żeby nacisnąć klawisze Ctrl, Alt, Delete, żeby się zalogować, nie mam żadnych szans. On wyrzuca, nie chce mojego hasła, nie chce w ogóle ze mną rozmawiać, a to nie szkodzi. Środa jest, 18 dzień maja. Dwa utwory, chciałbym pow... Dwa, tak? Dwa utwory chciałbym powtórzyć z niedzieli, bo one państwa poruszyły. To pierwszy z nich. To jest Black, yy, odtworzony w niedzielę, ale mnie przypadł do gustu przy przesłuchaniu, a Państwu też przy przesłuchaniu niedzielnym. Take Me Home, tak się nazywa ten utwór. Dostałem go z karteczką. Yy, Piotr Black, bo to jest B-L-A-K, czyli... Po prostu, prawdziwy, Black. Yy, Piotr Black uprzejmie prosi o wysłuchanie mojego debiutanckiego utworu, którego premiera miała miejsce. No i on serdecznie pozdrawia i dopisuje jeszcze, że on jest z zespołu Sorry Boys. Pamiętają państwo Sorry Boys? Dobrze. I mamy jeden utwór, być może będzie więcej. Cieszmy się. I a propos minimax.pl, bo Sorry Boys, jak państwo wiedzą, debiutanci z minimax.pl A propos to y, jest taki zespół nazywa się Mute wiem, Państwo też wiedzą niedawno wydał płytę, odtwarzaliśmy ale tu proszę dostaję taką wiadomość, że gdzieś hula jakiś nowy teledysk i że no, nie wiem, Eurowizja dzwoniła, pytała dlaczego oni nie przyjechali naprawdę Proszę sprawdzić, to zespół, który jeszcze nie tak dawno debiutował tu, na tej antenie, swoim pierwszym utworem. Puść go na mróz, na śnieg, puść go na wiatr i deszcz. Dotąd tylko mnie Nim zdąży Spytać Wypuść go Na śnieg Zanim on Zarostem Zacznie kuć. I w sumie To całkiem Miły ma głos Właściwie Mógłby Zostać tu Puszko na mroz, No a z pozytywów to mniej sole i mniej pieprze, przynajmniej to pieprze, wyjdzie mi na lepsze, zanim on z wiertarką zjawi się. Puść go na blues, shake, hey hey. hey. na miód, desz, hey. Uh, uh. na blues, shake, hey, hey, hey. na miód, przez J. M, J, U, I, T. Puść go. To jest y, najnowsze nagranie, do którego podobno istnieje teledysk. Nie widziałem. Nie, bo w radio jakoś teledyski chyba nie są potrzebne. Y, a propos następnego nagrania, to będzie to drugie, y, które pozwalam sobie odtworzyć jeszcze raz. Ale y, w niedzielę zabrzmiało tak silnie. Że y, aż się boję, patrząc za okno, gdzie jeszcze dzień, y, gdzie słońce, gdzie piękna zieleń, jak to zabrzmi o tej porze. Bracie mój nieznajomy, z rękawa nie zawieraj nóż w domu, niech twój nóż w domu śpi, w domu śpi. Bracie mój nieznajomy, nożem kroimy chleb. Dla bliskich i dla siebie, niech nóż twój w domu śpi. Wychodź z domu, a gdy człowieka spotkasz, Przyjazną twarz mu chasz, przyjazną twarz mu chasz. Dawać przyjaźń, z blasku Twego noża. Spiesz się, by dawać serce, którym masz także mi. Ciebie nie mijał, twój nieznajomy brat. Pośpiesz się go pokochać, zanim całkiem... Tak jak w niedzielę, jeżeli dziś słyszeli Państwo ten utwór pierwszy raz, to podejrzewam, że tak jak w niedzielę najpierw rozpoznali Państwo głos Marka Piekarczyka, potem być może rozpoznali Państwo y, gitarę Krzysztofa Jaworskiego, Jawora. No ale y, tekstu nie słyszeli Państwo wcześniej, bo to nowy tekst, to napisał go Bogdan Leble. I wszystko razem jest początkiem większej całości. Za miesiąc ma ukazać się płyta, która się będzie nazywać w Hołdzie Księdzu Twardowskiemu. Piękny to utwór jest. Bracie mój nieznajomy. Tekst Bogdana Lebla, a wystąpili Maryj Piekarczyk i Krzysztof Dżawor Jaworski. Dziękuję. Naprawdę wzruszające. Patrzę na zegar, dwie minuty po wpół do trzymałem, przytrzymałem, wskazówkę zegara, tak. I nawiązuję do y, moich słów z ubiegłego tygodnia, w Katowicach jest spodek. Dzień temu. Mniej więcej o tej porze pozwoliłem sobie zadać Państwu takie pytanie, czy, czy myśmy naprawdę tam byli? Ja zadałem je sobie. Czy ja naprawdę tam byłem? Na koncercie Tria Emerson, Lake and Palmer 22 czerwca 1997. I spłyty z, z tego koncertu odtworzyliśmy. Ale spowodowałem lawinę listów, że Spodek to już nie to samo. To najkrótsze. No, być może. I drugie y, związane. Czy pamiętam, że pół roku później y, tam odbył się też pierwszy polski występ Roberta Planta i to z Jimmy Page'em. Tak, ja pamiętam to i też mógłbym zadać sobie takie pytanie, czy ja tam byłem. Czy nie śniło mi się to wszystko Państwo Wspominają tę płytę, że ona ma 18 lat właśnie, że już jest Dorosła, Walking into Clarksdale, ten album Ukazał się w kwietniu 98 roku Byśmy go mieli troszkę wcześniej, bo Page z Plantem przyjeżdżali do Spotka na 26 lutego 1998 roku, a chwilę wcześniej postanowili z, Wojcie z Wieśkiem Weissem z Teraz Roka i z Piotrkiem Karczkowskim z trzeciego programu spotkać się na kwadrans w Zagrzebiu. No i dlatego mieliśmy tę płytę wcześniej i mogliśmy ją odtwarzać. Tego utworu cudownego, wspaniałego When I Was A Child wtedy, o ile pamiętam, w spotku nie było. Były tylko trzy nagrania z tej nowej płyty. Był tytułowy Walking To Clock's Był Most High, który był skierowany od razu do promocji. I jeszcze chyba było Burning Up, ale tego już zupełnie nie jestem pewien. Natomiast reszta to były utwory Led Zeppelin I, i bardzo dobrze. Niezapomniany, tak? Niezapomniany mają Państwo rację. 26 lutego 98 roku Spodek w Katowicach. W sprawie koncertów Wiem, wiem. Państwo napisali do mnie, że y, czy mógłbym y, środowego blusa y, zagrać The Waterboys i żeby on się nazywał Fisherman's. Oczywiście, że mogę. The Waterboys to też będzie pierwsza wizyta w naszym kraju, już się wierzyć nie chcę, y, 6 czerwca. Z tym, że y, Fisherman's Blues akurat y, ma tylko taki tytuł, y, no, a poza tym jest bardzo pięknym utworem. 5 czerwca, w poniedziałek w Warszawie w progresji pierwszy w Polsce występ zespołu The Waterboys, Boys, a dzień wcześniej, wiedzą Państwo o tym doskonale, dzień wcześniej y, tu w studiu Osieckiej Mike Scott nie będzie sam, ale ja nie znam y, szczegółów. Mike Scott i y, jego krótki występ w niedzielę y, 5 czerwca. Y, Obudzony o dowolnej porze dnia i nocy, jeżeli ktoś mnie zapyta, kiedy nazwa The Water kiedy w ogóle słowo The Water Boys yy, pojawiło się tu yy, w programie trzecim. Od razu będę pamiętał, że to było w pierwszą sobotę listopada 1983 roku i że to była sobotnia popołudniowa i że to była bardzo ważna audycja, bo wtedy yy, z takiego pudła z płytami, które Przyjechało do Warszawy yy, do Anina i ja pojechałem do Anina, żeby je odebrać. To było dla mnie pudło i z tego pudła zagrały takie trzy płyty w te, w te sobotnie popołudnie. Yy, między innymi The Waterboys, ale również taki jednoosobowy zespół DD oraz y, taki artysta, którego pokochali państwo, Tom Waits się nazywał. Mogą sobie państwo wyobrazić, że to takie były trzy debiuty w jednym po prostu programie popołudniowym? Nie do wiary. W sprawie koncertów odtworzyłem dla państwa w niedzielę przepiękny utwór z nowej płyty zespołu 13 stulecie. I, i, I rozmawialiśmy troszkę o tym, jak to na koncertach, jak oni wypadają i że dobrze by było, żeby przyjechali znowu. I proszę bardzo, już wysłuchani jesteśmy. 28 lipca w Bolkowie na Castle Party. To będzie czwartek, czwartek, 28 lipca. I z tej nowej płyty, a może ten utwór? že svět se nezmění. Dal jsem s Bohem všem těm nadějím, ozvěnou se do doticha v slzách příštích dnů. Touha má je klam i volání, Unavená hrou a czekaniem o tom, że se znowu objeví w sozach ich dnu je plný slz a bolestí. Strácí se z něj cesty ke štěstí. Ozvěnou se strácí do ticha v slzách příštích dnů. Pod hladinou slz má láska spí. Nikdo netuší tu sílu w ní. Ozvěnou se ztrácí do ticha V ich příštích dnów. Noční vítr vzliká. Hudba bývá cicha. Długi czas je se mną, Vzpomínky tak bledną. W rozwalinach serc czekają Nesplněné sny, czas nadziei. Pozvěnou se ztrácí do ticha v slzách příštích dnů. Nevidím už nic, než pustou zem, kde láska moje spí svůj věčný sen. Pošeptá mi svůj čas návratu, V slzách příštích dnů, v sozách příštích dnů, v sozách příštích dnů, v století liczne po prostu. Proszę zapisać sobie czwartek, 28 lipca, Bolków. To co? Bolków? Bob jeszcze? Pomieści? A może jeden i troszkę? Someone's waiting to be kissed Skylark Have you seen a valley green with spring Where my heart can go a journey Over the shadows of the rain To a blossom-covered lane. And in your lonely flight Haven't you heard the music of the night? Wonderful music, faint as the will of the west, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, sky long I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your way. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Fallen Angels. Pojutrze w całości. To sięgnę jeszcze do tej czteroutworowej płytki, yy, którą rozpakowaliśmy półtora miesiąca temu. Tam, Reja Charlesa... Come rain or oh come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain. was just one of those things. But don't ever pet me, cause I'm gone. together Jak to było w tym przysławiu, stąd młodszym, tak? No dobrze. Yy, to była tonacja trójki. Yy, Piotr Kaczkowski dziękuję, Grzegorz Ząbrowski yy, też, yy, a Robert Canterbury za dwie i pół minutki. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki, kto nauczył mówić pierwsze słowa, kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach?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 Miłośniku podniemnych podróży. Już dziś szalona środa lotu. Tylko do północy. Szalenie atrakcyjne kierunki i ceny tak świetne, że szaleństwo. Sprawdź loty w szalonej promocji i zarezerwuj bilet na lot.com. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, Robert Grantright Paniam się. Środa, 18 maja, minęła 16. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego PO, PSL i Nowoczesna głosiły, że rozmów nie będzie. Kuki z 15 zaskoczony. Dlaczego nagle trzej przywódcy informują nas przez telewizor, że, że nie ma spotkania? I za chwilę wyjaśnienia polityków. Powiemy także o największym procesie zbiorowym w historii polskiego sądownictwa. Ja o możliwym scenariuszu wysłania kilkuset żołnierzy do krajów Europy Wschodniej. Dziennikarze byli gotowi, podobnie mikrofony i kamery, na które nalegali sami politycy, ale 8 minut przed planowanym początkiem spotkania odwołano je. Zrobili to liderzy po -PSL u i Nowoczesnej, czyli ci sami politycy, którzy na spotkanie zapraszali. Jako jedyny zaproszenia nie przejął PiS. Skąd taka nagła decyzja? Opozycyjni politycy tłumaczą, że przyczyną są informacje, które nadeszły z Brukseli wczesnym popołudniem. Komisja Europejska czeka do poniedziałku na rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem Trybunału. W przeciwnym razie przyjmie opinię w sprawie stanu praworządności w Polsce i rozpocznie się procedura, która może zakończyć się na przykład nałożeniem sankcji. I dlatego według Władysława Kosiniaka-Kamysza, Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru spotkanie w sprawie Trybunału powinno odbyć się we wtorek. Trzeba odpowiedzieć na apel Komisji Europejskiej. Kryzys konstytucyjny nie służy już Polsce, trzeba go zakończyć. Wzywamy wszystkich do uczestnictwa w tym spotkaniu. Jeżeli nie podejmie pani premier Szydło, jeżeli nie podejmie prezes Kaczyński tej oferty, to znaczy, że naprawdę sytuacja wokół Polski będzie skalować i będzie coraz trudniejsza. To grozi wejściem na drogę, w której nie będzie już powrotu. Stąd nasz apel i stąd nasze zaproszenie. Boję się, że po poniedziałku sytuacja w Polsce i polska percepcja na świecie może być dużo gorsza niż jest teraz. Tłumaczenie liderów trzech partii nie rozumie lider Kuki z 15. Ja być może jestem chłopak z małej miejscowości, czegoś tutaj nie rozumie, ale jeżeli Komisja Europejska nawołuje do pilnego rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym przenosi się spotkanie z dzisiaj. Na dzień po terminie, w którym miał być ten kryzys rozwiązany, to świadczy to już będę za całkiem poważnie tylko o jednym. Partiokraci robią wszystko, by nie doszło do zażegnania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. A przypomnijmy, że wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie Trybunału, w którym wzięli udział tylko trzej politycy. Jarosław Kaczyński, Władysław Kośniak-Kamysz i Konrad Berkowicz z Partii Korwin. Ustalono, że zaczną się prace nad kompromisową ustawą o Trybunale. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się... Największy proces zbiorowy w historii polskiego sądownictwa. 2200 akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding domaga się od skarbu państwa zapłaty za akcje, których wartość spadła po ogłoszeniu upadłości zakładu. Jaka jest różnica między tym co było a tym co jest wyjaśnia radca prawny Barbara Domańska reprezentująca akcjonariuszy. W 1998 i 1999 akcje stoczni były wyceniane na 168 zł. Jedna akcja. W tej chwili przyjęliśmy dla potrzebniejszego procesu wartość akcji księgową 21 ,47 zł. 47 groszy. Roszczenia mogą sięgnąć nawet 35 milionów złotych. Same przygotowania do procesu trwały 4 lata. Dzisiaj przesłuchano pierwszych trzech świadków, byłych członków Rady Nadzorczej Stoczni. Wśród kolejnych zeznających mają być politycy i biznesmeni. Stocznia Szczecińska Porta Holding w październiku 2001 roku utraciła płynność finansową niespełna rok. Później sąd ogłosił jej upadłość. Zakład przez dekadę swojego istnienia wybudował 161 statków o wartości prawie 4 miliardów dolarów. Od 2008 roku jest w stanie likwidacji to rozważa wysłanie kilkuset żołnierzy do krajów Europy Wschodniej. To ma być odpowiedź na zachowania Rosji. O tym, że taki scenariusz jest rozważany, mówi sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. W Brukseli trwa właśnie spotkanie wojskowych dowódców z krajów członkowskich, a jutro o wzmocnieniu bezpieczeństwa na wschodzie mają rozmawiać szefowie dyplomacji paktu. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Jens Stoltenberg powiedział, że NATO zastanawia się teraz nad różnymi propozycjami, w jaki sposób podczas lipcowego szczytu w Warszawie wzmocnić bezpieczeństwo krajów na wschodzie. Rozmawiamy o propozycji dowództwa strategicznego, by wysłać do kraju członkowskiego na wschodzie, być może do kraju bałtyckiego, wielonarodowy oddział o wielkości batalionu. Szef Sojuszu podkreślił jednak, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a stanie się to albo na spotkaniu ministrów obrony w czerwcu w Brukseli, albo na szczycie NATO w lipcu w Warszawie. Jens Stoltenberg poinformował też, że NATO rozważa przemieszczanie niszczenie sprzętu i amunicji na wschód, wzorem niedawnych decyzji Stanów Zjednoczonych. Przypomniał też, że Waszyngton zdecydował o przeznaczeniu czterokrotnie większych niż dotąd funduszy na swoją obecność na wschodzie Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Bruksela. W ostatnim czasie Rosja kilka razy naruszała przestrzeń powietrzną państw NATO. Do tego typu incydentów dochodziło głównie w basenie Morza Bałtyckiego. Wczoraj brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty zbliżające się do granic przestrzeni powietrznej Stoni w czwartek, z kolei przechwycone zostały trzy rosyjskie samoloty transportowe. I to była ostatnia informacja w serwisie Trójki wiadomości o 16.30. W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe, w miarę pogodnie. Temperatura w nocy od 3 stopni na wschodzie do 5-7 stopni w głębi lądu i do 10 na północnym zachodzie, na nizinie szczecińskiej będzie najcieplej. Temperatura w, na terenach podgórskich może spaść do minus 4 stopni, tak więc tam jeszcze zimno. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, zmienne. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie na północy, na krańcach zachodnich oraz na południu, na zachodzie i w górach. Miejscami burze, lokalnie zgadzone. Gradem. Temperatura jutro w końcu zacznie się powoli, bo powoli, ale piąć do góry. Jutro od 15 stopni na północnym wschodzie, do 20 w centrum i do 22 na zachodzie. W Dolinach Karpackich lokalnie 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Wiatr jutro, jutro słaby. Na wybrzeżu jeszcze umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Jeżeli pojawią się burze, to wiatr będzie wiał w porywach do 65 km na godzinę. Od jutra z, z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że naszemu organizmowi biznes wprost kwitnie? Tak. I to jak? Organizm wziął prostą pożyczkę dla firm i już ją zainwestował w rozwój. Ale że... w. Kwiaciarnie, tak? Nawet jeśli nie masz kwiaciarni, twój biznes może rozkwitnąć. Weź prostą pożyczkę dla firmy w PKO Banku Polskim. Nawet do 500 tysięcy złotych z promocyjną prowizją za udzielenie. Tylko 0,7%. Promocja trwa do 31 maja. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po szesnastej.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 Bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym telewizorze. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Philips z systemem Android TV za 2999 zł. Lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl Tak właśnie brzmi BMW. Aby twoje BMW pozostało BMW, należy dbać o każdy szczegół. Pasja wymaga absolutnej precyzji, także w zakresie serwisowania. Sprawdź oferty specjalne w autoryzowanym serwisie. Już dziś umów się na przegląd, a otrzymasz dwuletnie przedłużenie usług Mobile Care, które zagwarantują Ci nieprzerwaną mobilność gdziekolwiek jesteś 24 godziny na dobę. Szczegóły w serwisach BMW.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 Ptyce. Kiedyś podróż to była dla mnie masakra. Było mi niedobrze, kręciło się w głowie. Czułam, jakbym miała zwymiotować. Yy. mama próbowała różnych sposobów, ale i tak byłam przymulona, a inni się bawili. Teraz mama daje mi lokomotiv i uwielbiam podróżować. Mogę grać, bawić się, nie jestem. Senna ani skołowana. Lokomotiv. pastylki do ssania oraz suplementy diety. Drażetki i syrop już od trzeciego roku życia. Lokomotiv. Bezpieczna podróż, bez skutków ubocznych. A najlepsze są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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od Anakondy. Od wielkich, międzynarodowych manewrów. Anakonda 2016. Po raz pierwszy, jak sądzę, przetrenowane zostaną trzy formy przerzutu, bo i wagonowy, i lotniczy, i morski. To jest wszystko test. Czy nie będzie przeszkód z wypełznięciem tych pojazdów opancerzonych na nasze wybrzeże, z rozwiezieniem tego? O, Anakonda będzie realizowana w tym samym czasie na kilku polskich poligonach. Będzie widowiskowo e, zorganizowany będzie między innymi desant dwóch tysięcy spadochroniarzy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Olbrzymia operacja powietrzno-desantowa odbędzie się w okolicach Torunia. Początek Czeka na kąty 7 czerwca, a więcej o manewrach już za chwilę. W popołudniowej audycji porozmawiamy także o agresji za kierownicą. Będąc pracodawcą chciałbym, żeby moi pracownicy byli najbardziej obrotni, najbardziej agresywni. Tego człowieka sadzam za kierownicę i żądam od niego, żeby był kierowcą, który jedzie zgodnie z przepisami. To się nie da. Ten człowiek, jeżeli jest świetnym sprzedawcą, będzie też agresywnym kierowcą. I o tym za kwadrans. Za pół godziny moim gościem będzie dr Andrzej Lach z kliniki Budzik. Porozmawiamy o nowej nadziei dla pacjentów w śpiączce, o nadziejach związanych z, nowatorską, z nowatorskimi, bo to cztery operacje, operacjami neurochirurgicznymi. Przeprowadzonymi w Olsztynie. Po 17.00 połączymy się z Markiem Brzezińskim, który opowie o niepokojach społecznych we Francji. Francuzi protestują przeciwko zapisom nowego kodeksu pracy. Mija 72. rocznica zdobycia Monte Cassino. Zdążyłem się go zapytać już skrawionego i również ze mnie. Skąd jest? Z Berlina. Kolega jego był z Hamburga, prawda? A on myślał, że jesteśmy Anglicy. Ja mu mówię po niemiecku. Czy wiesz, kto jesteśmy? Ja, bo ja Anglicy. na Mein Gott. Widzę, więc Boże, znowu ci Polacy tutaj są. O bitwie o Monte Cassino w trzeciej godzinie audycji. Czarna płyta to tytuł dzisiejszego reportażu. Klimat, atmosfera, cała ta celebra, magia, odpalenia gramofonu, światełko stroboskopu, podniesiona pokrywa, zamknięta pokrywa. Ja, na przykład, bardzo lubię włączyć płytę. I jedyne światło, które się w pomieszczeniu znajduje, to jest właśnie światło, które się wydobywa z gramofonów, ze wzmacniacza. Jakaś magia w tym jest na pewno. Czarna Płyta, reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki dziś o ultimatum Komisji Europejskiej i o rozmowach wokół Trybunału o Trybunale Konstytucyjnym. Gośćmi Beaty Michniewicz będą parlamentarzyści Małgorzata Kosiewska z Prawa i Sprawiedliwości i Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Puls Trójki o 17.45. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantarajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Konkretnie rozpoczyna Richard Ashcroft. I'm Hold on to Richard Ashcroft. Tu trójka na audycję popołudniowa. Telefon już do Państwa dyspozycji. Jak zwykle 22 i 7 trójek. Dariusz Piarok rozpoczyna swój dyżur do 19. W każdej sprawie. ZD3 polski polskieradio.pl albo sms 71335. Zapraszamy do trójki. I to będą największe manewry w historii Polski po 89 roku. Przybiorą kryptonim Anakonda 16. Wojskowe ćwiczenia organizowane są po raz szósty i odbędą się na miesiąc przed szczytem NATO w Warszawie. I po raz pierwszy będą to ćwiczenia całego sojusza, a nie tylko narodowe. O tym, co dokładnie będzie się działo, Łukasz Walewski. Liczby faktycznie są imponujące. W Anakondzie 16 weźmie udział 18 państw członkowskich NATO oraz 5 państw Partnerstwa dla Pokoju, czyli państw stowarzyszonych z Sojuszem Północnoatlantyckim. W czterech komponentach, lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych ćwiczyć będzie około 31 tysięcy żołnierzy, w tym 12 tysięcy z Polski. Będą używać 3 tysięcy różnych pojazdów, 105 samolotów i 12 okrętów marynarki wojennej. Manewry będą się odbywać na siedmiu poligonach, lotnictwo będzie jednak się doskonalić w całej naszej przestrzeni powietrznej, a jednostki rozpoznania i komandosi będą widoczni także poza poligonami. Po raz pierwszy Anakonda to nie tylko nasze wewnętrzne manewry, ale całego NATO, wyjaśnia generał Marek Tomaszycki, dowódca operacyjny. To ćwiczenie jest już ćwiczeniem, które mówimy, że jest ćwiczeniem sojuszniczym. Ćwiczenie narodowe wsparte przez Sojusz Północnoatlantycki z udziałem jeszcze partnerów spoza sojuszu. To daje nam również gwarancję na to, że sprawdzamy sobie rozwiązania sojusznicze w przełożeniu na nasze narodowe. Jeszcze na początku kwietnia minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapewniał, że przygotowania idą pomyślnie. A co ważniejsze, przypomniał, że manewry odbywają się tuż po tym, jak Amerykanie zdecydowali się na wzmocnienie wschodniej flanki NATO, czyli naszej wschodniej granicy, brygadą pancerną. Teraz czas na kolejne sprawdziany. Mówimy o przerzucie sił z wielu punktów w Europie i Stanach Zjednoczonych, o desancie największych sił, jakie dokonywały takiego manewru w niepodległej Polsce. Kto już do nas zawitał? W niedzielę do portu w Szczecinie przypłynął jeden z największych transportowców na świecie, 200-metrowy amerykański Independence 2. Na 12 pokładach przewiózł tyle pojazdów, że trzeba było go rozładowywać 24 godziny. To głównie sprzęt do budowy mostów. Dziś również do Szczecina dobił hiszpański okręt Morning Celesta, wiozący pół tysiąca sztuk sprzętu, pojazdy transportowe, medyczne i uzbrojenie dla połączonych sił zwanych szpicą NATO. A akurat ten transport jest częścią innych, równoległych ćwiczeń rozpoczynających się dziś Brilliant Jump, będących preludium do Anakondy. Generał Manfred Hoffman, dowódca wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, który wspiera rozładunek i przemieszczenie hiszpańskich żołnierzy oraz sprzętu wojskowego, powiedział, że te ćwiczenia mają wielkie znaczenie dla nowej roli, jaką ma pełnić Szczeciński Korpus NATO. Jednym z naszych kluczowych zadań jest odpowiedzialność za przyjęcie oraz przemieszczenie sił natowskich na terenie Polski oraz trzech państw nadbałtyckich. Dzisiaj właśnie podkreślamy naszą gotowość, naszą determinację oraz zdecydowane działanie. Do Polski trafili już także członkowie Korpusu Dowodzenia NATO z hiszpańskiej Walencji. Zadanie tej jednostki to dowodzenie w przypadku rzeczywistego użycia sił NATO. A kolejne statki amerykańskie, brytyjskie i hiszpańskie są już w drodze. Jak mówi ekspert do spraw wojskowości Wojciech Łuczak wbrew pozorom to właśnie szybkość i sprawność transportu wojsk natowskich w Europie jest kwestią decydującą w ewentualnym starciu z agresorem. I teraz to wojskowi muszą pokazać, czy potrafią spełnić deklaracje składane przez polityków. Będziemy mieli pewne wnioski. Po raz pierwszy, jak sądzę, przetrenowane zostaną trzy formy przerzutu, bo i wagonowy, i lotniczy, i morski. To jest wszystko test. Czy nie będzie przeszkód z wypełznięciem tych pojazdów opancerzonych na nasze Wybrzeże, z rozwiezieniem tego. To jest bardzo trudny element. Logistyka dzisiaj decyduje tak naprawdę o wszystkim. Nie to, ile jest tych czołgów, ale potencjalnie, kiedy te czołgi dotrą na swoje pozycje. na dwóch żołnierzy, którzy są w pierwszej linii, tak naprawdę siedmiu lub dziewięciu, to są logistycy, którzy zapewniają im to, że oni mogą być na tym miejscu. Po drugie, żołnierze będą ćwiczyć zgranie. Wojskowi z różnych krajów muszą się sprawdzić w symulowanych warunkach bojowych. Przetestowane zostanie działanie sojuszniczych dowództw, a co dla nas najważniejsze, manewry pozwolą też naszym gościom na zapoznanie się ze specyfiką polskiego wojska i polskich warunków naturalnych. I jest jeszcze jeden ważny element, dodaje generał Tomaszycki. Sprawdzamy również udział układu poza militarnego, więc siedem wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego, wojewódzkich sztabów wojskowych. To jest bardzo potężny wymiar tego ćwiczenia. Scenariusz ćwiczeń przewiduje odparcie ataku komandosów na siedzibę dowództwa, a także wojnę hybrydową. Eksperci wskazują też, że polska opinia publiczna ma zbyt dobre zdanie o prędkości i sile, z jaką na ratunek przed nadwisłem mieliby przybyć Amerykanie. Obecnie w Europie nie ma na stałe żadnego amerykańskiego czołgu Abrams do przerzutu na europejski kontynent. Gontowe są jedynie dwie brygady, które płynęłyby tu około trzech tygodni, a jak szacują natowscy generałowie, do obrony samych państw bałtyckich potrzeba by przynajmniej dwunastu brygad. Manewry Anaconda 16 rozpoczną się 7 czerwca i będą widowiskowe. Będzie się działo. Myślę, że będzie można to obserwować także, no bo skoro przeprowadzona zostanie operacja niczym Market Garden, desant blisko dwóch tysięcy spadochroniarzy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Operacja ta powietrzno-desantowa będzie przeprowadzana w okolicach Torunia. No to pewnie będzie widać na niebie zrzut 2000 tysięcy spadochroniarzy. Co jeszcze? Batalion Inżynieryjny Międzynarodowy, bo to wszystko siły międzynarodowe, będzie budował przeprawę przez Wisłę, a potem przejazd 300 pojazdów przez Wisłę. To w, na wysokości Hełmna, Przepiękna miejscowość. Ćwiczenia oddziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na poligonie w Ustce. Pewnie też będzie z miejscowości sąsiednich można obserwować. No i różnego... Tego rodzaju atrakcje w ramach Anakondy 16. To są, jak mówiłem, na wstępie, największe manewry realizowane w Polsce po 89 roku, no bo przed 89 roku też międzynarodowe manewry organizowaliśmy, tyle, że wtedy to były te największe, to były manewry bodajże pod kryptonimem Tarcza organizowane i brały w nich udział wojska NRD, Czechosłowacji, jak to brzmi wojska Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i innych bratnich państw. No i być może są słuchacze, którzy wtedy byli żołnierzami. I brali udział w manewrach tarcza e, e, w którymś tam kolejnym roku i pamiętają jak to e, bywa i co się zdarza na manewrach i na poligonie. I tutaj powinna pojawić się piosenka Habry z poligonu, ale pojawi się inna. Telefon 22 i 7 trójek, albo ZD3 małpa radio.pl albo sms 71335. Florence and Machine. Tu trójka 27 minut po godzinie szesnastej. Nie wiem jak państwo, ale mi czasami rzadko, bo rzadko na szczęście, ale zdarza się zdenerwować za kierownicą. Zapraszamy do trójki. A mamy dane, z których wynika, że im większy stres, tym większe ryzyko wypadku. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy, jeżdżą agresywniej i niebezpieczniej. Szczególnie narażeni na stres są kierowcy flotowi, czyli tacy, którzy podróżują samochodami służbowymi, bo często pracują pod ogromną presją, podkreśla Anna Olejniczak, psycholog transportu z Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim presja, czyli to jak oddziałuje na nas środowisko, ma kluczowe znaczenie tutaj. Tak, Czyli jest takim czynnikiem, który regularnie zwiększa naszą skłonność do reagowania agresywnego. Umiejętność radzenia sobie ze stresem będzie kluczowym czynnikiem, żebyśmy tę agresję sobie powstrzymali. Przeciętny człowiek w tym kraju 100 tysięcy robi przez 5 do 10 lat. Doktor Adam Pietrzak, ratownik drogowy. Tymczasem kierowca flotowy robi 100 tysięcy w ciągu jednego roku. Będąc pracodawcą chciałbym, żeby moi pracownicy byli najbardziej genialni, najbardziej kreaty. Aktywni, najbardziej obrotni, najbardziej agresywni. I teraz tego człowieka sadzam za kierownicę i żądam od niego, żeby był flegmatycznym kierowcą, który jedzie zgodnie z przepisami i znów się spóźni. To się nie da. Ten człowiek, jeżeli osiąga sukces, jest świetnym sprzedawcą, będzie też agresywnym kierowcą. Faktycznie jest tak, że ta agresja, która się rodzi za kółkiem kierowców, to często jest powód tego, że oni są jakby sztucznie nakręcani i jeżdżą przez to mniej bezpiecznie. To jest kilka ważnych elementów też. Robert Szpindor Instruktor techniki jazdy. Na przykład rozmowa telefoniczna to jest problem światowy. 25% na świecie zdarzeń drogowych jest związanych z telefonem komórkowym. Dlaczego żona dzwoni? Kupiś marchewkę? Nie, dlaczego? Już zaczyna być adrenalina. Szef dzwoni. Co pan na drodze obserwuje? Bo mówi się, że ci kierowcy, którzy są w tak zwanych flotach, często gonią czas i oni wykazują się wyjątkową agresją na drodze. Czasami tak jest, faktycznie, szczególnie dostawcy. Pan Konrad, kurier. Dostawcy załóżmy do spożywczych, czy co z meblami jeżdżą czy ogólnie to tak. Po czym to można poznać, jak to się objawia. Tak zwanym hamstwem na drodze, czyli po prostu wjeżdża, nie patrzy, no chcę być pierwszy. Jest w muzyki na naszą jazdę. Łączycie sobie jakąś zizitope i zidisi. Zaczynam cisnąć. Jest agresja. Zasuwam Kanadę, jestem maczo i świata. Ale potem jestem zmęczony totalnie. To są ludzie, którzy będą musieli zrobić coś. Co ich napędzi tak jak resztę towarzystwa? Reszta towarzystwa już jedzie na dopalaczach, w związku z tym oni będą musieli dorównać w ten sam sposób. Siadamy za kierownicę, chcemy szybko dojechać, bo musimy te 100 tysięcy wyrobić w ciągu roku. Wspomagamy się takimi substancjami. One wpływają na to, jak my się zachowujemy, czy jesteśmy bardziej agresywni? Oczywiście tak. Człowiek, który jest wyciszony, uspokojony, jedzie do domu, spotykając sytuację stresową na drodze w postaci korka, wolno jadącego pojazdu, kogoś, kto drogę, potrafi to zignorować. Człowiek, który się spieszy do pracy, nie jest zmęczony. Napój energetyzujący z powoduje, że on będzie wściekły, ponieważ natłok tych wszystkich wrażeń i tych substancji, które dostał będą napędzały tą jego wściekłość. Jaką wizytówkę tacy kierowcy wystawiają swoim pracodawcom? Z jednej strony jest ryzyko, że pracownik złapie punkty. Michał Zmitrowicz ze szkoły Autoskoda. I w konsekwencji tego straci prawo jazdy, a to już jest realna strata dla pracodawcy, ponieważ jego nie będzie w firmie. Druga rzecz, jeżeli zdarza się, że pracownicy często są łapani przez innych Użytkowników ruchu drogowego na tym, że łamią przepisy i przychodzą do firmy skargi. To odbija się to na pozycjonowaniu marki. Jeśli łamią przepisy, obniżają wartość firmy. Panu czasem podnosi się trochę adrenalina. Codziennie, nawet teraz, bo nie mam właśnie czasu. Człowiek się denerwuje, bo chciałby jak najszybciej dowieść, rozwieść listy, tak? A nie może, bo są albo przeszkody, albo po prostu kierowcy przeszkadzają. Bo jeden załóżmy nie pomyśli, drugi trąbi, tak? I już się denerwują, już się wszyscy kłócą. Jeżeli czujemy się podminowani, agresywni, bo coś nam się wydarzyło w życiu, no musimy za to Jak sobie z tym stresem poradzić? No są różne sposoby. No niektórzy mówią, żeby na przykład wozić w samochodzie tabliczkę, przepraszam, a na rzeczy takie trudne reagować uśmiechem i wtedy musimy najpierw rozbroić siebie. Najlepiej zatrzymać się, złapać głębszy oddech, zjechać na bok. Oczywiście plany firmy są ważne, ale naszego życia, zdrowia nikt nam nie zwróci. A kierowcy samochodów służbowych są sprawcami jednej trzeciej wypadków i kolizji w Polsce. O to, co może wywołać agresję wśród kierowców, pytał Mariusz Krzemiński. Pewnie Państwo mają swoje doświadczenia w tej sprawie prawie 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa radio.pl Minęła 16.31 w trójce skrót wiadomości Radosław Murus. To stanowisko polityczne, tak rzeczniczka klubu PiS komentuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Bruksela dała Warszawie czas do poniedziałku na postęp w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego. Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że prace trwają, a przykładem może być wczorajsze spotkanie warszałka sejmu, w którym wzięli udział liderzy PiSu i u i PSL-u oraz przedstawiciel partii Korwin. Padła po nim także zapowiedź pracy nad tymczasową ustawą o Trybunale. Stanowisko wcale nie jest stanowiskiem merytorycznym, tylko tak naprawdę stanowiskiem politycznym, próbującym na polskim rządzie, na, na parlamencie wywołać decyzje, które byłoby, byłyby zgodne z oczekiwaniem Komisji Europejskiej. Nie tędy jest droga do rozwiązywania sporu. W odpowiedzi na decyzję komisarza opozycja odwołała swoje dzisiejsze spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, przeniosła je na wtorek. Na 15 lat więzienia skazał nastolatka. Sąd w Płocku to kara za usiłowanie zabójstwa dwóch policjantów. Do ataku doszło w ubiegłym roku. Damian C. miał wtedy 15 lat. Chłopak telefonicznie wezwał policję pod zmyślonym pretekstem interwencji domowej. Kiedy przyjechali funkcjonariusze, nastolatek ranił policjantkę siekierą w głowę. Zaatakował także policjanta, ale ten obezwładnił napastnika. Okazało się, że chłopak był pijany. W sądzie odpowiadał jak osoba dorosła. Królowa Elżbieta II w brytyjskim parlamencie wygłosiła tak zwaną Mówę tronową Mój rząd skorzysta ze wzmocnienia gospodarki, by zabezpieczyć ludzi pracy, zwiększyć życiowe szanse osób w najtrudniejszym położeniu i wzmocnić obronność kraju. Mowę tronową, jak zawsze, szykuje premier, odczytuje królowa, a znalazły się w niej plany rządu na najbliższy rok. Komendatorzy zwracają uwagę na to, że królewska mowa nie zawierała żadnych kontrowersyjnych propozycji. W trójce kolejne informacje o 17.00 zapraszamy. Dziś zachmurzenie zmienne i jeszcze chłodno, ale od jutra wprawdzie zachmurzenie wciąż zmienne, ale będzie cieplej i z każdym dniem coraz cieplej. Jutro temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i do 22 na zachodzie. Jutro możliwe burze, szczególnie w zachodniej części kraju. W czasie burz porywisty wiatr do 65 km na godzinę. Tak więc jutro temperatura do 22 stopni, a potem z każdym dniem o stopień dwa cieplej i w sobotę, niedzielę Będziemy już mieli temperaturę do 25, a nawet do 27 stopni w niedzielę, ale e, będzie ciepło tyle, że to nie będzie taka typowa plażowa pogoda, bo będą chmury i możliwy deszcz i silny wiatr i przede wszystkim burze w piątek, sobotę i niedzielę. Trójka. Program trzeci: autopromocja. 16. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie i w Trójce w tę niedzielę. O 19.00 Magazyn bardzo kulturalny I omówienie programu festiwalu Od najbliższego poniedziałku 23.00 do środy 25.00 maja Relacje o 11.50 A we wtorek 24.00 dyskusja w klubie trójki Po 21.00 Jedyne takie spotkanie Teatru Polskiego Radia z Teatrem Telewizji Polskiej i z Państwem Oczywiście w Sopocie Barbara Marcinik, zapraszam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 Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie audycji odnośnie kierowców flotowych i ich agresji na drodze. Mam na imię Mariusz, jestem właśnie takowym e, kierowcą. Robię około 80 tysięcy kilometrów rocznie i nie wydaje mi się, żeby był bardziej agresywny niż kierowcy niedzieli. To po pierwsze. A po drugie, e, mam wrażenie, graniczące z pewnością, że osoby, które przejeżdżają tyle tysięcy kilometrów, być może jeżdżą szybciej i agresywniej, ale są na pewno dużo bardziej doświadczone i dzięki temu. Potrafimy jeździć również, również bezpiecznie. Audycja popołudniowa za 20 minut 17. Jeszcze słowo o manewrach tarcza. Dzień dobry panu. Dzwonię z Słupska. Mam na imię Jan. Pytaliście się kto brał udział w manewrach wojskowych. Tarcza 76. To był czerwiec. Brałem udział i przez to wyszedłem do cywila 4 października zamiast po dniu Wojska Polskiego. 22 i 7 trójek albo ZD3 trzymał polski radio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pamięta pan panie doktorze manewry tarcza organizowane za czasów Układu Warszawskiego? Niestety nie pamiętam. Wojska NRD, czy Osłowacji, Związku Radzieckiego, Węgier yy, i całej reszty przyjeżdżały do nas i ćwiczyły. Tak mi coś mówi. Z pewnością chciały nas obronić. Tak, no wiadomo. No, tarcza. Tarcza. Zapraszamy do trójki. My was będziemy tak długo bronić, my was będziemy tak długo kochać, a wy nas też pokochacie. Tak, To czasy dawno minione. Moim gościem jest szef kliniki Budzik, dr Andrzej Lach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A rozmawiać będziemy o nowej nadziei, bo w Olsztynie właśnie przeprowadzone zostały cztery operacje pod okiem profesora Isao Mority, który przyjechał z Japonii ze swoim programem stymulacji układu nerwowego osób, które przebywają w śpiączce. Zespół pod pod kierownictwem, połączonym kierownictwem profesora Morite z Japonii i profesora Wojciecha Maksymowicza przeprowadziły cztery operacje. Czterech pacjentów jest teraz stymulowanych elektronicznie. W operacjach brali udział także dr Monika Barczewska i dr Łukasz Grabarczyk. Pacjenci są podłączeni do, tej, do tych malutkich układów elektronicznych. Nie wnikajmy w szczegóły, no bo to jest sprawa bardzo skomplikowana, ale nadzieja jest wielka, związana z tą metodą, która po raz pierwszy była wprowadzona w Polsce. Tak, z pewnością, gdyż z perspektywy budzika i pacjentów przebywających w budziku, a szczególnie ich rodzin, po opuszczeniu kliniki budzik tak naprawdę Niewiele można było zaproponować tym pacjentom. Drzwi były zamknięte. Teraz ta operacja powoduje, że drzwi powoli uchylają się. No i na ile otworzą się, jaki będzie ich efekt, to na pewno wszyscy czekamy z niecierpliwością na wyniki. Wśród tych czterech pacjentów operowanych w Olsztynie jest jedna pacjentka, która leżała w klinice Budzik i teraz była operowana. Tak, tak. Jedna pacjentka, jest to Sylwia, dziewczynka, która opuściła klinikę Budzik przeszło rok temu. I to jest dla niej, dla, dla rodziny nowa nadzieja. Tak, tak. Z pewnością tak, gdyż w miarę upływu czasu prawdopodobieństwo takiego spontanicznego wybudzenia ze śpiączki maleje, a tutaj zabieg neurochirurgiczny w szczepień stymulatora znacząco takie prawdopodobieństwo podnosi. I to nie jest tak, że to się wydarzy od razu. Może się w ogóle nie wydarzy, ale jest nadzieja, że ten proces stymulacji rozłożony w czasie przyniesie efekty, bo w Japonii 300 takich operacji profesor Morita przeprowadził i, i skuteczność jest określana na 60%. E tak, z badań przeprowadzonych przez profesora Morita i prezentowanych tutaj w Polsce u nas na kongresie, który odbył się w listopadzie bieżący, ubiegłego roku, tak badania wskazują, że nawet do 60% skuteczność tej metody waha się w tych granicach. Tak więc czekamy na dobre informacje ze Szczecina. Tutaj czas jest najważniejszy. Tymczasem mamy bardzo dobrą informację z kliniki Budzik, bo wybudziła się kolejna pacjentka. Tak, Oktawia. Jest to 27 już pacjentka, która wybudziła się w klinice Budzik. Oktawia nastolatka, 16-letnia dziewczyna, która zapadła śpiączka na skutek urazu komunikacyjnego, potrącona przez samochód na przejściu, na przejściu dla pieszych. Spała pół roku. Tak, tak. W okolicach pół roku Oktawia jest wybudzona i bardzo, bardzo szybko wraca do zdrowia. To jest dziewczynka, która się bardzo dobrze rehabilitowała. A jak wyglądało wybudzenie? Jak, jak wyglądał ten moment? Czy to się działo w jakimś czasie, czy, czy nagle otworzyła oczy? Nie, to jest akt rozciągnięty w czasie. To nie jest tak, że ktoś nagle otwiera oczy i, i wstaje, i, i idzie i pyta się o to, gdzie z lodówka, a następnie bierze kluczki do samochodu i, i wraca do domu. Więc kolokwialnie, ale to jest akt, który trwa długotrwale. Jakie są z... pierwsze symptomy tego, że coś się dzieje, że idzie ku wybudzeniu? Często oczy rzeczywiście, zwracanie uwagi na przedmioty, e, taka uwaga zamiarowa. Prawda? Oczy nie błądzą, ale skupiają się na, na przedmiocie, wodzą za bliskimi, e, zwykle rodzicami, odpowiadają reakcją, grymasem twarzy te dzieciaki na, na głos rodziców, wyrazem zadowolenia czy wreszcie bólem, albo z niecierpliwieniem na rzeczy, które denerwują. I, a, Czyli wraca świadomość. A, pierwsze, a, pierwsza, a pierwsza reakcja tej, tej, tej pacjentki, świadcząca o tym, że ona się wybudziła, że, jest, że, że już jej świadomość wróciła, to, to jest pierwsze e, słowo? To... Z, z, nie, zaczynała, zaczynała reagować zamiarowym, ruchami zamiarowymi, to znaczy wyciągnij ręce i bywało także wyciągała rękę prawą. To znaczy, że, że coś, coś się działo. I, i wyobrażam sobie, że, w, w, że hmm. wtedy w klinice budzi ruch ogromny jest wszczynany. Pierwszy sygnał tak, że, że wybudza się, że, że jest kontakt i, i się zaczyna. To jest radość. taki dodatkowy bodziec do tego, że no to, to mi się bardziej, prawda? No bo to jest samonapędzający mechanizm. I to wszystkim sprawia nieprawdopodobną radość i, i daje jeszcze jedno potwierdzenie, że po prostu warto. I w tej chwili Oktawia, 16-latka, jest w bardzo dobrym stanie, czyli mówi... Jest reaguje. Wszystko jest, no, nie powiem to, normalnie, ale... Nie, wysławia pojedyncze słowa. Mówi oczywiście, to nie, są, to nie są zdania, to nie są głębokie rozmowy, ale wyraża pojedyncze zdania, mówi, Rozpoznaje. Tak, rozpoznaje osoby, mówi, że chce jeść, co chce jeść i to już, to już jest bardzo dużo, ale zaznaczam, że te postępy są naprawdę z dnia na dzień, bardzo dobrze się rehabilituje, bardzo szybko. Oczywiście ciągle przed nią jeszcze wiele miesięcy rehabilitacji, I ale ciało, kierunek jest dobry. I ciało, i umysł po pół roku są bardzo zmęczone. Można powiedzieć, że tak. Że to, jeśli pan redaktor używa określenia, zmęczone tak. Zmęczone, a może, a może zostały. Nieużywane nie narządzenika. Mhm. A co mówią te osoby, które się wybudziły? Co się z nimi działo przez ten czas, przez te pół roku, jak w przypadku Oktawi, czy przez y, rok w innym przypadku, przez pięć lat w innym przypadku? Co mówią te osoby? Czy, czy one o czymś śniły? Czy, czy być może docierały do nich jakieś sygnały? Coś z tej rzeczywistości wokół, czy nie? Czy to kamienny sen? Bezwzględnie osoby będące w śpiążce odbierają. Oczywiście stopień y, głębokości śpiążki definiuje stopień percepcji bodźców. Natomiast nikt z pacjentów, którzy wybudzili się w klinice Budzik nie mówił i nie wspominał rzeczy, które miały miejsce w czasie tego, gdy był w śpiączce w ustanie wegetatywnym. Nie ma takich wspomnień. Czyli to był głęboki sen, kamienny? Tak, to był głęboki sen. Oktawia, lat 16, wybudziła się właśnie w klinice Budziki i wraca do zdrowia. Moim gościem był doktor Andrzej Lachszew w kliniki Budzik. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu I czekamy na dobre informacje z Olsztyna po tych operacjach. Oby było ich najwięcej. Oby było ich jak najwięcej, oby były jak najlepsze. Za 13 minut, godzina 17, popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. Teraz Cezar Sisters, a już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. To program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Panie i panowie, spotykamy się w Wiedniu w przełomowym momencie dla Libii. Obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest znalezienie rozwiązania dla tego kraju, mówił francuski minister do spraw europejskich przed spotkaniem przedstawicieli 25 krajów i instytucji międzynarodowych w Wiedniu w sprawie Libii. Po prawie pięciu latach od upadku Muamara Kaddafiego świat postanowił zająć się Libią. Czy nie za późno? O tym Trzy strony świata. Zaprasza ernest Zozuń. Najczęstsze informacje z Libii to te przynoszące liczby płynących z niej albo przez jej terytorium emigrantów do Europy. My name Nazywam się Maca Sawe. Jestem z Nigerii. Wiem, że wielu ludzi zginęło na tym morzu, ale ze mną na pewno będzie inaczej. Mnie się uda. Zapłaciłam za to 500 tysięcy naira. Inne informacje mówią o walkach. A już mało kto wie, kto z kim i dlaczego walczy. Zatem zaskakująca może być wiadomość, że społeczność międzynarodowa Zdecydowała o dostarczaniu broni do Libii. Społeczność międzynarodowa poprze libijski rząd jedności narodowej przez wyłączenie go spod embarga ONZ na sprzedaż broni. Broń ta potrzebna jest mu do walki z ISIS i innymi grupami terrorystycznymi, oznajmił po wiedeńskich rozmowach amerykański sekretarz stanu John Kerry. Pod decyzją podpisały się także m.in. Arabia Saudyjska, Chiny, Egipt, Tunezja, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Rosja, co gwarantuje międzynarodową jedność w tej sprawie. Liczy się, że właśnie rząd jedności przyczyni się do zwalczania ISIS i powstrzymania przemytu emigrantów przez Morze Śródziemne do Europy. Ten rząd ma jasne cele, chcemy zbudować normalne państwo, deklarował w Wiedniu Fayez Saraj, premier libijskiego rządu jedności. Odbudować chcemy policję i armię, ale także wzmocnić ochronę naszego wybrzeża, by zatrzymać falę emigrantów. A moim gościem jest dr Magdalena Elgmari z portalu Defens24.pl. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Te ostatnie słowa o tym zatrzymaniu uchodźców płynących z Libii do Europy, no to miód leje się na europejskie serca, ale czy to do wykonania jest? No właśnie, możemy się zastanawiać, czy faktycznie jest to i czy jest to e, wykonalne z uwagi na to, że już Federica Mogherini w grudniu mówiła o 50 tysiącach uchodźców, którzy już czekają na przerzut do Europy e, i faktycznie stoją już na wybrzeżu. Libii. Doniesienia afrykańskie bezpośrednio z, Afry, z Afryki subsaharyjskiej mówiły nawet o dwóch milionach ludzi. A pamiętajmy, że u nas zima, tamte, tamte miesiące były lepsze na podróż po prostu przez Afrykę. Faktycznie sporo ludzi dostało się do wybrzeża. Ciężko powiedzieć, bo my żonglujemy statystykami. Ja się wstrzymam od odpowiedzi, ile ich jest. Na pewno teraz ośrodek numer jeden to Musrata i Zuara, jeżeli mówimy w kontekście libijskim, ten kanał przerzutowy i który dalej się rozlał na Egipt i również na Tunezję, o czym się zapomina. To może ten rząd jedności narodowej właśnie trzeba wspierać tą bronią, by no wreszcie ktoś opanował sytuację w Libii. Panie redaktorze, który rząd jedności narodowej? To od tego trzeba zacząć. Pamiętajmy, że sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Mhm. Mówimy o czwartej turze w zasadzie rządowej i trzeba się zastanowić, kim są ci ludzie. Wydaje mi się, że wszystkie osoby, które są z Libii, są w stanie zidentyfikować te osoby, zdają sobie sprawę, że te osoby nie mają żadnego poparcia społecznego. Są to osoby głównie z miejscowości Musrata, które związane są z Bractwem Muzułmańskim, czyli z organizacją, która została uznana za grupę terrorystyczną, o fundamentalistyczną i gdzie faktycznie libijczycy nie zgadzają się z nimi. Do tego mamy wojsko, którym dowodzi generał Hefter, który był po, pod wcześniejszym rządem Stobruku, który został e, zaangażowany i zaanektowany e, jako ten prawidłowy przez ONZ. To był ten rząd po wschodniej stronie Libii, tak. pod którym właśnie działały siły zbrojne. Więc mamy ogromny problem. Mamy nowy rząd, nawet nie Trypolis, który był obstawiony przez po prostu bojówki Al-Kaidy, milicje i organizacje paramilitarne. Czyli mamy nowych ludzi, którzy zmienili tylko swoje barwy, związani z grupami fundamentalistycznymi, którzy planują zorganizować swoje własne wojsko. I nikt nie mówi o tym, że to wojsko jest, jest wolna armia, armia libijska, która walczy chociażby z Daesh, z grupami Al-Kaidy, z Ansar el-Sheria, czy z, z brygadami Buslim, od wschodu kierując się do zachodu. Ale mówi pani, rząd jedności narodowej to bractwo muzułmańskie, to Bo fundamentaliści. Tak tak. No ale może im trzeba dać tam władzę po prostu weźmy pod uwagę ten scenariusz, dajemy im władzę mm -hmm. i co się zaczyna dziać. Według mnie, no możemy się zastanawiać. Hipotetycznie prognoza A, raz zaczyna się wojna domowa, czyli generał Hefter wypowiada wojnę tej niby oficjalnej oficjalnej nowej organizacji, jaką jest rząd jedności narodowej i mamy do czynienia z wojną domową. Dwa, koncepcja jest taka, że nagle generał Hefter oddaje swoją broń, i ludzie stwierdzają, że tak będziemy teraz w rękach tego nowego rządu. Bardzo mało prawdopodobne, no bo to ludzie jednak decydują, a nie kilkanaście osób, które jest w tym rządzie, które rozmawia z ONZ-em. A pamiętajmy, że jaki problem jest w Libii? Nie ma z kim rozmawiać, mhm. bo nawet jak Banki moon prosił generała Heftera o rozmowę, to odpowiedź była krótka. Nie mam czasu? Trwa wojna. Jak się skończy wojna, skończy się ofensywa, wówczas będziemy mogli rozmawiać. Teraz staramy się pozbyć po prostu daesz. No krajem. ale jak rząd jedności narodowej dostanie broń, no to będzie mógł te władze objąć. No i y, zastanówmy się, kogo wcieli do swoich brygad ewentualnie. Zastanawiajmy się. Zastanawiajmy się. Więc mamy do czynienia z grupami paramilitarnymi, mamy do czynienia z bojówkami al kaidy mamy do czynienia z bojówkami Ansar, mamy do czynienia z bojówkami tak zwanego państwa islamskiego, czyli Daesh. To wszystko są milisie. One czasami się składają z dwóch, z trzech osób, a czasami z kilkunastu. Żeby też tutaj nasi słuchacze nie mieli wyobrażenia, że to są ogromne, wielotysięczne armie Nie. Mówimy o małych grupkach, z których każda chce mieć władzę bo pamiętajmy o tym aspekcie choroby władzy i że każdy chce być ważny, więc każdy zawiązuje organizację terrorystyczną, no bo taka jest najmodniejsza i taka tylko ma ewentualną możliwość dostępu do broni. No i co się dzieje? Mają broń, wprowadzają swoje rządy, tylko jeżeli oni wywodzą się z Bractwa Muzułmańskiego, to te rządy będą mocno ukierunkowane albo na prawo szariatu, Albo na ten nurt po prostu bardziej radykalny, a tego Libijczycy nie chcą. A co to są za grupy, te milicje? To są, e, nie wiem, grupy znajomych, rodziny, klany? Nie, nie, nie. Tutaj nie mówimy absolutnie o klanach, nie mówimy również o plemionach, co mm -hmm. często w aspekcie Libii się pojawia. To mówimy po prostu e, o grupach... Młodych mężczyzn zaryzykuje takie stwierdzenie, no bo głównie z nimi mamy do czynienia, którzy mówią, że po prostu pilnują porządku w mieście. Tylko to pilnowanie porządku wygląda tak, że robią patrole, e, robią patrole, które trzeba opłacać, którym daje się mapówki, ściągają podatki i w zależności od tego, jaka organizacja rządzi w mieście, to oni się pod nią podczepiają. Jak na fali jest dalsz, to mówią, że są organizacjami dalsz, albo każdy na własnej ulicy ma inną organizację i bojówkę. I to jest problem, bo oni między sobą się nie mogą dogadać, nie do końca chcą, a pamiętajmy o katastroficznej sytuacji, czyli dywersyfikacja źródeł energii, e, brak wody pitnej we wszystkich miejscach, ceny żywności sześciokrotnie praktycznie wyższe niż w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc też ogromny handel. Mhm. Libia ma ropę, więc są obszary tak. roponośne, więc im zależy, tym grupom może przejęciu. być jak najbliżej tych obszarów właśnie w Libii. Ale powiedziała pani, nie ma w Libii z kim rozmawiać, czyli co, nawet z tym rządem jedności narodowej nie ma o czym rozmawiać? No właśnie, oni chcą rozmawiać i ja tutaj tak absolutnie znając sytuację bezpośrednio tam z gruntu, jestem przerażona z uwagi na to, że chcą rozmawiać właśnie fundamentaliści, więc zastanawiam się, dlaczego nikt faktycznie nie zidentyfikował tych grup, tych osób, które poniekąd siedziały w więzieniach, które uczestniczyły też w walkach w Iraku i w Afganistanie i teraz mówią, że będą tworzyć wolną Libię i tworzą rząd jedności narodowej. Tego mi brakuje jak to jest w ogóle możliwe i dlaczego w Wiedniu odbywa się takie spotkanie i nie zaprasza się grup, które faktycznie walczą z Daesh. No ale co? Społeczność międzynarodowa, Stany Zjednoczone, ONZ mają oczy zasłonięte? Nie widzą tego, co się dzieje? No i teraz znowu możemy zabawić się wizjonerów. Jeżeli mają zasłonięte, to, to czym mają zasłonięte? Pamiętajmy o ogromnych kontraktach. Mhm. Ogromnych kontraktach włoskich, francuskich, które miały być podpisane do 2020, ale i do 2025 roku Mówimy o ogromnych kontraktach militarnych. Już teraz wiadomo, że Wielka Brytania wysyła broń do Libii, tylko że ona przecież z uwagi na embargo nie trafia do tych co powinna, tylko trafia gdzieś po prostu. Drugimi kanałami Europa Wschodnia również wysyła. Białoruś, Ukraina. Tak samo Rosja. Rosja wysyła broń do tego Katar, który przejął banki w Libii i wszel wszelkie pieniądze są właśnie dywersyfikowane przez Bank Katarski i są wypłacane Libijczykom od czasu do czasu. tak W ramach, kiedy oni już są bardzo zdepresjonowani, to wtedy uruchamia się bankomaty, że przez godzinę można tam wypłacić po mniej więcej 100-200 dinarów. Hipotetycznie tak to, tak to możemy bardzo zgeneralizować. Więc każdy ma cel w Libii, a celem zazwyczaj są pieniądze i to jest bardzo przykra czynnik ludzki, jest tutaj mało ważne I tak dalej, i tak dalej. A poza tym kwestia hegemonów w obszarze. Mhm. Stany Zjednoczone, do tego Arabia Saudyjska, Katar, Turcja, o której też nie wolno zapomnieć w kontekście Libii i jej bliskiego sąsiedztwa. Tego, że z na przykład Trypolisu czy innych miejscowości nadbrzeżnych w Libii wysyła się statki z fundamentalistami, którzy są leczeni w Turcji, którzy wracają do Libii. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę mogłabym o tym mówić dużo, ale to też nie chodzi o to, żebym analizować każdy z tych przypadków. Doktor Magdalena Elgmari była moim gościem z portalu Defense24. Węzeł libijski nie do rozwiązania. O tym rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam yy, gazy. No, no tak.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 To jest moja nutka, Kuchany z niej przypulak. Zawsze miała piękną i miękką sierść, ale ostatnio zaczęła jej wypadać. Kupiłam w Rosmanie tabletki dla psa Rewetia Sierść. Tabletki Rewetia uzupełniły braki składników odżywczych i już po paru dniach sierść przestała wypadać, a do tego stała się mocna i lśniąca. Prawda, nutka? W linii Rewetia dostępne także tabletki dla psów na stawy, trawienie stres oraz witaminy. Tabletki Rewetia dostępne. W Rosmanie. Odkryj Mini Countryman Teraz w limitowanej wersji Pepper Edition Która doda smaków rajdzie z jazdy Tylko 111 unikalnych modeli W czterech kolorach Mini Countryman Pepper Edition Z dodatkowym wyposażeniem o wartości 20 tysięcy złotych W cenie Dostępne w leasingu All In Także dla klientów indywidualnych Dealerzy Mini zapraszają To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki Co pan proponuje? Zastosować Rostil Bo przyczyny żylaków mogą być dwie Osłabienie żył i zakrzepy A Rostil Wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalsium do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Już teraz super kumulacja w lotto. 10 milionów złotych! Weź los w swoje ręce i zostań milionerem! Wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji lotto! Graj w punktach lotto! Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy, podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on! Perspi w tabletkach! Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. Uuu! No i jest szałwij lekarski, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała! Perspi blok Działał od środka i zablokował mnie po całości To przez niego jestem bezrobotny. Ciebie też dręczy pot Weź suplement diety Perspiblok Tabletki Perspiblok i nie martw się potem Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa 18 maja minęła 17 Serwis Trójki Justyna Bączka i Radosław Mróz Według polskiej premier Bill Clinton przesadził opozycja, obwinia za jego słowa rząd i dyplomację. Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa. Młodzi ludzie z Turcji, Czech i Słowacji studiujący w Bydgoszczy zostali zaatakowani przez grupę Polaków. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości ma już komplet dokumentów w sprawie ekstradycji Nadii Sawczenko za chwilę o tym, kiedy pilotka będzie mogła wrócić na Ukrainę. Premier uważa, że Bill Clinton powinien przeprosić za swoją wypowiedź dotyczącą Polski. Podczas wystąpienia w kolegium w, w New Jersey, były prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że Polska i Węgry mają dużo kłopotów z demokracją. Zarzucił także przywódcom tych państw chęć budowania władzy w stylu Putina. Beata Szydło komentuje. Przy całym szacunku do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych mogę powiedzieć dzisiaj tak, nie używając nadto grubych słów, że przesadził zupełnie i powinien nas przeprosić. Tego typu stwierdzenia są nie tylko, że nieuprawnione, ale po prostu krzywdzące. Słowa byłego prezydenta USA komentują także inni politycy. Poseł Piotr Apel z z 15 uważa, że to co powiedział Clinton wynika z niewiedzy, a to wina naszej dyplomacji. Nie jest to temu winiem, tylko winny jest nasza administracja, nasza dyplomacja, która już nauczona listem senatorów mogła przewidzieć, że brak informacji powoduje dezinformację. Szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz ocenia z kolei, że winne, winy za tę sytuację ponosi rząd. Nie cieszą mnie wypowiedzi byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, które mówią źle o Polsce, ale niestety tych powodów ostatnio rząd PiSu dał dużo. Zakończenie sporu konstytucyjnego na pewno poprawi opinię o Polsce i my jako klub PSL będziemy do tego dążyć. Prezydent Andrzej Duda pytany na tę sprawę, mówi, że chętnie porozmawiałby z Billem Clintonem, gdyby ten przyjechał do Polski. Może pewne rzeczy można byłoby mu spokojnie wyjaśnić, bo zdaje się, że ktoś go grubo wprowadził w błąd, ale niestety bardzo wiele nieprawdy polscy politycy opowiadają za granicą o sytuacji w naszym kraju. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oceniał, że słowa Billa Clintona o Polsce to efekt niewiedzy i medialnego szumu. Policja przesłuchała studentów z Turcji, Czech i Słowacji, którzy zostali zaatakowani w Bydgoszczy, gdzie się uczą, jak mówią, napadła ich grupa agresywnych mężczyzn, którzy na koszulkach mieli symbole narodowe. Według relacji pokrzywdzonych mieli, pokrzywdz mieli wznosić rasistowskie okrzyki. Doszło do szarpaniny i bójki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mogło dojść do przestępstwa znieważenia na tle narodowościowym. Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Agata Polsen. Za nas otoczyli polski, ch polski chłopcy, którzy. Otoczyli mój, nas polscy chuligani. Powiedzieli, że występujemy przeciwko ja polskim ludziom. Odpowiedziałem po polsku, że nie chcemy problemów. Zaatakowali mnie i kolegów z Turcji. Pokresu... Ja wczoraj rozmawiałam z tymi studentami i oni mówią, że przyszli na policję od razu po zdarzeniu. Dlaczego zgłoszenie przyjęto dopiero wczoraj? inspektor Monika Chlebi, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Wstępne informacje mówiły o tym, że oni jeszcze chcą się zastanowić, czy składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Małgorzata Jędryczka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy raz się tak naprawdę taka sytuacja zdarzyła. Bardzo dużo mamy studentów, szczególnie z Turcji i do tej pory było tak, że oni się czuli tutaj bezpiecznie. Zagraniczni studenci mówią, że uratował ich Polak, który przechodził obok. Do naszego kraju przyjechali w ramach programu Erasmus. Nadia Sawczenko może wrócić na Ukrainę w ciągu pół roku, tak twierdzą jej adwokaci. Ukraińska pilotka została skazana za rzekomy współudział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Dzisiaj do Ministerstwa sprawiedliwości w Moskwie dotarł komplet dokumentów w sprawie jej ekstradycji. Ostateczną decyzję podejmie sąd. W opinii adwokata Nikołaja Połozowa procedura może potrwać około pół roku. W międzyczasie Kijów musi przesłać pisemne zapewnienie, że uznaje wyrok rosyjskiego sądu i gwarantuje, iż skazana będzie odbywać orzeczoną karę w ukraińskim więzieniu. Z kolei drugi obrońca, Mark Feigin zapewnił, że Ukraina z czystym sumieniem może dać Rosji takie gwarancje. W jego opinii już po powrocie Sawczenki do kraju będzie można wdrożyć procedury, które zdejmą z niej wyrok rosyjskiego sądu. Nadia Sawczenko została w Rosji skazana na 22 lata za udział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Ona sama nie przyznała się do wina, a proces nazwała nielegalnym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To było apetyczne bicie rekordu i udało się. Komisja Guinnessa w Wielkiej Brytanii potwierdziła, że mali Polacy pobili rekord w jednoczesnym przygotowywaniu posiłku. Akcja została zorganizowana w listopadzie w szkołach podstawowych. W tym samym czasie śniadanie szykowało wtedy 6778 dzieci robiła z szynką i rzodkiewką. Oczy są z ogórka, nos jest z pomidora, taki jakby uśmiech jest szynki. Papryka to jest uśmieszek. sałaty są włosy. Na tych kamapkach jest ciekawego, że to są kamapkowe buźki. Poprzedni rekord należy do Chińczyków, którzy lepili pierożki. Młodym polskim kucharzom oczywiście gratulujemy i zapraszam na informacje w skrócie o 17.30. Sport w trójce, Adam Malecki. Sevilla, Liverpool, finał Ligi Europy już dzisiaj. W Bazylei szansę na trzeci triumf z rzędu w tych rozgrywkach ma drużyna z Andaluzji. Liczy na to Grzegorz Krychowiak, pomocnik Sewilli, który w zeszłym roku w finale na Stadionie Narodowym strzelił gola w wygranym meczu z Dnipro. To piękne wspomnienie, mówi reprezentant Polski. Wielka noc dla Sewilli, dla mnie, dla każdego zawodnika. Radość, euforia. Pierwszy raz udało mi się strzelić gola na Stadionie Narodowym i to jeszcze w barwach Sewilli, na pewno wyjątkowy moment, który nie zapomnę. Nic tylko powtórzyć. W dzisiejszym meczu trudno wskazać faworyta. Liverpool i Sevilla to dwie klasowe drużyny. Ocenia były piłkarz Andrzej Juskowiak. Liverpool pokazuje, że oni w beznadziejnej sytuacji są w stanie wyjść obronną ręką. Mają ku temu atuty. Trener Jurgen Klopp wie, jak wykrzesać maksimum z tego zespołu. Czasami jeszcze więcej. A Sevilla to jest bardzo doświadczony zespół, który w ostatnich latach wie, jak dojść do finału Ligi Europy i, i wygrać w tych rozgrywkach. A mając też w każdej formacji liderów, rzeczywiście takiego europejskiego formatu. Początek meczu Liverpool-Savilla o godzinie 20.45. Finałowe spotkanie jest wpisane w harmonogram zajęć naszej reprezentacji, która przebywa na zgrupowaniu w Joracie. Dzisiaj na Półwyspie Helskim odbył się pierwszy trening kadry. W zajęciach nie uczestniczyli piłkarzy Lechii Gdańsk, Sławomir Peszko i Jakub Wawrzyniak oraz wciąż nieobecny Artur Boruc. Trening był otwarty dla publiczności, były autografy, selfie, czyli prawdziwa gratka, szczególnie dla młodych kibiców. Panie, że jest młoda na piłkę, na naszą reprezentację, bo to na pewno jest fajne, że ta młoda wróciła, więc staramy się ich zadowolić na tyle, ile możemy. Chcemy im zadykować chwilę czasu, rozdając autografy, robiąc zdjęcia, także dla nas myślę, nie jest to wielki problem, a na pewno na tę chwilę tych dzieciaków uszczęśliwić. Mówił nasz obrońca Kamil Glik, piłkarze regenerują się i zbierają siły przed Euro 2016. Na kąpiele morskie może się nie zdecydują, ale w basenie pewnie popływają. Pływają także nasi reprezentanci w Mistrzostwach Europy w Londynie. Kolejni Polacy wpłynęli do półfinałów, to Tomasz Polewka, Alicja Tchórz i Jan Świtkowski Półfinały wieczorem, podobnie jak dwa finały, w których popłyną Wojciech Wojdak na sto, 1500 metrów kraulem i Kasper Majszak na 200 metrów. I jeszcze Giro d'Italia. Jedenasty etap Giro d'Italia wygrał Włoch Diego Ulissi. Rafał Majka dojechał w czołówce i w klasyfikacji generalnej awansował na szóste miejsce. Różową koszulkę zachował Holender Jungels. Noc będzie w miarę pogodna, ale chłodna. Temperatura od 3 stopni na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. W Dolinach Górskich temperatura może spaść do minus 4 stopni. Jutro zachmurzenie od małego do dużego. Na północy, na zachodzie i na południu możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie spodziewane są także burze i silny wiatr. W porywach w czasie burz do 65 km na godzinę. Temperatura jutro od 15 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. I te 22 stopnie jutro na Dolnym Śląsku. To zapowiedź tego, że z każdym dniem w tym tygodniu będzie już coraz cieplej. W sobotę temperatura do 25, a w niedzielę nawet do 27 stopni, ale weekend będzie ciepły i burzowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza.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 Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie To żadna filozofia Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów Czerwone maki na Monte Cassino Armia Andersa, Polskie Radio, PL Niemcy na cały świat głosili, że forteca Monte Cassino jest nie do zdobycia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 Piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 12:13, już minut po 17. Mówiliśmy, że im większy stres, tym większe ryzyko wypadku. I z badań wynika, iż kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy, jeżdżą agresywniej i niebezpieczniej. Chciałabym powiedzieć, że ja również jeżdżę samochodem flotowym jestem bardzo grzecznym i uśmiechniętym kierowcą, pomimo tego, że mój target roczny to nie 100 tysięcy, jak ktoś powiedział, a 20 milionów dolarów. Więc pozostaje mi tylko uśmiech, tylko spokój i zadowolenie. Z badań wynika, że kierowcy samochodów służbowych są sprawcami jednej trzeciej wypadków i kolizji w Polsce, bo im się bardzo spieszy i dlatego muszą. Dziękuję Pani za telefon, czekam na kolejne 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa Radio.pl Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki, 13,5 minuty po 17:00 Już za chwilę połączymy się z Paryżem. 16 minut po 16. Teraz zabieramy Państwa do Paryża. Zapraszamy do Trójki. W Paryżu jest Marek Brzeziński. Bonjour. Bonjour toujours. Bonjour toujours. W takim razie, choć nie wiem czy toujours, bo Francja wstrząsana jest strajkami. Strajkują kolejne grupy zawodowe. Na ulicach protestują młodzi przede wszystkim ludzie, którzy myślą o swojej przyszłości na francuskim rynku pracy. A te protesty to w związku z nowym kodeksem pracy, który został przyjęty przez rząd i e, wszedł już w życie, Tak. Czy wszedł w życie? Został przyjęty przez rząd, który skorzystał z paragrafu 49.3 Konstytucji Francuskiej przewidującej to, że można nie poddawać danej reformy, danej, danej ustawy pod głosowanie parlamentu i z tego skorzystał premier Manuel Valls, chociaż na początku twierdził, że nie będzie się uciekał do tego drastycznego dla wielu przedsięwzięcia, dlatego, że chciałby, żeby to jednak no, zgromadzenie Narodowej Senat, żeby wypowiedzieli się na ten temat. Ale ponieważ ta reforma jest absolutnie niezbędna do tego, żeby ruszyć ten anachroniczny, rodem z czasów dinozaurów, system pracy, jaki tutaj obowiązuje kodeksu pracy. W związku z tym ta reforma musiała być przeprowadzona. Tymczasem jest dosyć skomplikowany pejzaż powiedziałbym polityczny. Po pierwsze socjaliści to nie jest jedna grupa. To są socjaliści, którzy mają skłonności bardzo lewicowe. Ja wiem, że to w uszach polskich słuchaczy może zabrzmieć dziwnie, ale oni wciąż się tkwią korzeniami w walce klas. Oni są bliżsi komunistom i tej skrajnej lewicy niż socjaldemokracji na przykład skandynawski czy New Labour w Wielkiej Brytanii. I z kolei jest druga grupa, którą, na której czele stoi prezydent François Hollande i premier Manuel Valls i oni są nazywani tutaj socjaldemokratami. To socjaliberałami czasami. Słowo liberalne jest we Francji słowem obraźliwym, wysoce. I w związku z tym to mówią przeciwnicy polityczni. Natomiast rzeczywiście Olandowi zależy na tym, żeby w jakikolwiek sposób no, zmodyfikować, unowocześnić ten anachroniczny francuski socjalizm. Marku, Stąd Marku, to prawo i, pracy. I które punkty w tym kodeksie pracy są szczególnie bolesne dla, dla Francuzów? I tutaj znowuż jest taka, taki epitet, który y, wydawałoby się, że już dawno wyszedł z użycia. Mianowicie to nie tylko młodzi ludzie protestują, nie tylko studenci, nie tylko licealiści, ale także związkowcy, przede wszystkim komunistyczne związki z CZT. I oni nazywają ten projekt kapitalistycznym. Dlaczego? Bo y, y, ich zdaniem odbiera on uprawnienia pracownikom i daje, nadaje je y, pracodawcom. Chodzi o taką rzecz, mianowicie, że y, ten punkt kodeksu prawnego jest najbardziej który mówi o tym, iż pracodawca ma prawo negocjować w ramach swojej firmy, swojego przedsiębiorstwa z zatrudnionymi na temat długości tygodnia pracy. W tej chwili obowiązuje oficjalnie 35 godzinny tydzień pracy. To jest różnie realizowane, bo w sektorze prywatnym on jest znacznie dłuższy. Natomiast jeśli chodzi o koleje, na przykład dzisiaj strajkujące, to, to oni właściwie pracują znacznie krócej i wcześniej odchodzą na emeryturę w na wieku 50, na na dwóch lat, a z kolei, jeśli chodzi o te, te negocjacje, to one do tej pory odbywały się na takiej zasadzie, że bardzo silną rolę miały związki zawodowe i to centrale związkowe, które mają tutaj we Francji ogromną, ogromnie mocną, uprzywilejowaną pozycję i te centrale związkowe nie chcą z tego zrezygnować, bo to jest dla nich też manna z nieba płynąca, to jest też żyła złota i oni chcą zachować taki układ, jaki istnieje, a nie zdecentralizować te negocjacje. I to jest pierwszy Punkt. Boją się poza tym tego, że będą musieli więcej pracować. Francuzi nie chcą więcej pracować, nawet za większe pieniądze. A mają to... 35-tygodniowy godzinny tydzień, tydzień, tydzień, tydzień pracy? A mają 35-tygodniowy yy, godzinny tydzień pracy, tak. I yy, nie chcą więcej pracować. To wykazały pewne yy, badania na, na, na w płaszczyźnie europejskiej, między, między badano Niemców, Brytyjczyków, którzy powiedzieli, że dobrze, jeśli im się więcej zapłaci. Tutaj z kolei jest sytuacja taka, że oni nie chcą. Oni chcą wcześniej odchodzić na emeryturę, cieszyć się tą emeryturą. Proszę wierzyć mi, że to nie jest stereotyp. Stereotyp jest negatywnym sposobem patrzenia na rzeczywistość. To jest pewna średnia, to jest pewna typowość. To znaczy, tak myśli typowy, zjadasz bagietki z bereciku z, tym, z tą antenką na głowie i on on po prostu tak widzi siebie w miejscu pracy. Jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, mianowicie, bo to nie tylko ci ludzie boją się, że będą musieli więcej pracować, że będą musieli pracować w nocy, że ten kapitalista przyjdzie i ich wyzyska, ale także to, że we Francji właściwie system, istniejący system ekonomiczno-społeczny można nazwać socjalnym feudalizmem. To znaczy z jednej strony jest państwo opiekuńcze, a z drugiej strony są zupełnie feudalne stosunki panujące w przedsiębiorstwach, które przypominają wieże Eiffla. To znaczy proces Decyzyjny jest bardzo powolny, on przechodzi z piętra na piętro, a decyzja pada gdzieś tam na górze wśród dyrekcji, która buja w obłokach i nie bardzo wie na dobrą sprawę, co się dzieje tam. Marku, to u na jakiej zasadzie ta wieża Eiffel jeszcze stoi? No cóż, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast jeśli się spojrzy na Deficyt, rosnący deficyt na przykład ubezpieczalni społecznej, który w tej chwili idzie w kilkanaście miliardów i on się zwiększa w lawinowym tempie. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że Francja ma ciągłe problemy z deficytem na cele publiczne, no to coś się dzieje złego w państwie nie duńskim, tylko francuskim. I dlatego właśnie Hollande, który rozumie... Yy, całą rozgrywkę i rozumie stawkę tej gry, on chce wprowadzić reformy, ale niestety on jest uwiązany w pewną sieć ideologicznych, ide ideologicznego postrzegania właśnie socjalizmu y, w, według... Y, my metody według, według według ideologii francuskiej i postrzegania układów społecznych. Bo już jedni próbowali, ale się w zderzeniu z protestami ulicznymi wycofali. W 2005 roku próbował to zrobić Chirac. Skończyło się to trzytygodniowym strajkiem. Pamiętam doskonale, bo musiałem przemierzać cały Paryż pieszo, bo transport po prostu cały siedział. Były wtedy przepiękne widoczki takie bardzo egzotyczne, powiedzmy sobie no, anegdotyczne, jak panowie pod krawatem jeździli na wrotkach albo, albo na rowerze, prawda, do biura, ale chodziło o to przede wszystkim właśnie związkowcom, żeby zmusić mhm. raka do wycofania się z tego prawa i zmusił. Tak skutecznie że Szrak musiał rozpisać wybory, że czyli ta taka skrajna lewica socjalistyczna doszedł do władzy i państwo było zablokowane na cztery lata, bo no to, właściwie się obydwaj skupili. Premier teraz, na tym, żeby załatwić prezydenta, prezydent premiera. Teraz mamy powtórkę z rozrywki. Zobaczymy, czy Hollande będzie jak Szrak i polegnie, czy będzie może jak Margaret Thatcher, która swego czasu też poszła na wojnę i ona wygrała, bo twarda była. No właśnie, zobaczymy. Na razie Oland próbuje iść i to jest zadziwiające, bo jest to bardzo dobry, bardzo mądry człowiek, bardzo inteligentny, który nie zaczyna jak większość polityków zdania od ja, tylko słucha tego, co ma się mu do powiedzenia, ale on ma jedną kolosalną wadę, jeśli chodzi o politykę. On chciałby, żeby wszyscy byli szczęśliwi. A właśnie Oland wczoraj powiedział, wczoraj rano, że on nie ustąpi i że ta reforma musi być przeprowadzona. On doskonale mm. wie, że Francja ma po prostu nóż na gardle jeśli chodzi o gospodarkę. No to jeszcze na koniec ja już będę podgrywał piosenkę, a ty możesz w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, kto, kto strajkuje, bo y, kolejarze to teraz strajkują, tak? Dzisiaj strajkują kolejarze. Dzisiaj również są blokady dróg przez kierowców ciężarówek i doszło do tragedii, zginął kierowca właśnie w trakcie takiej blokady. Y, poza tym zapowiedziane są regularne strajki przez komunistyczną centralę SZT na wtor każdy wtorek i każdy czwartek do odwołania, jeśli chodzi o y, koleje, jeśli chodzi o transport, Promy jeśli chodzi o szkołę. A co z promami? Przepraszam, bo y, huczy straszliwie. Co z promami? Promy? Porty? Porty, lotniska, no na szczęście dzisiaj na Orli właściwie w 85% są, jest, są utrzymane loty, czyli rozkład jazdy jest przestrzegany. 15% lotów zostało odwołanych ze względu na strajk kontrolerów lotów. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z Paryża. Marek Brzeziński. Pozdrawiam. Również ukłaniam się. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po 17. this day To była Nina Person. Tu trójka zbliża się, 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Opinie o rządzie mocno podzielone. 35% badanych krytycznie ocenia jego działania, 32% popiera gabinet Beaty Szydło, 29% to osoby obojętne wobec obecnej Rady Ministrów. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebos. Zadowolonych z tego, że rządem kieruje bata Szydło jest 38% badanych, niezadowolonych 44%. W porównaniu do kwietnia grupa zwolenników rządu zmniejszyła się o 6 punktów procentowych, grupa przeciwników zwiększyła za to o 4 punkty procentowe. Cztery osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania wydanymi we Włoszech, zatrzymane w Polsce. Trzej mężczyźni i kobieta są podejrzani o wyłudzenie VAT-u i pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę. Do zatrzymań doszło pod Poznaniem i w Łodzi. W ciągu roku gang sprzedał we Włoszech blisko 13 milionów litrów oleju smarowego jako napędowy. I przez to straty z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 11 milionów euro. Jedna z uczennic porwanych dwa lata temu przez ukropowanie Boko Haram w północnej Nigerii jest wolna. 19-letnia dziś Amina Ali została odnaleziona w stanie Borno, ostatnim bastionie terrorystycznej organizacji. Rozpoznał ją funkcjonariusz Lokalnej Straży Obywatelskiej. Jest cała i zdrowa, powiedział przedstawiciel stowarzyszenia. Zwróćcie nam nasze córki skupiającego rodziny 219 uczennic uprowadzonych przez islamskich radykałów. W trójce kolejne informacje o 18, a teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Program zaprasza sponsor, producent samochodów dostawczych Renault, Master Traffic i Kangoo Express. Wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne dziś prosto z Katowic, gdzie rozpoczyna się 8. Europejski Kongres Gospodarczy i tam jest Paweł Sołdes. Dzień dobry. Dzień dobry. Kongres rzeczywiście trwa, a kongres obiegła najpierw informacja dzisiaj o tym, że płace rosną jak na drożdżach. Główny Urząd Statystyczny publikuje wyjątkowo optymistyczne dla pracowników dane. Okazuje się, że w kwietniu wynagrodzenia w firmach zatrudniających to najmniej 10 osób wzrosły o ponad 4,5%, a uwzględniając spadek cen o prawie 6%. To o połowę więcej niż spodziewali się ekonomiści. Płace rosły, a przedsiębiorcy zwiększali liczbę etatów. Zatrudnienie było o prawie 3% wyższe niż rok temu. Te wiadomości pozytywnie zaskoczyły nawet menedżerów zajmujących się rynkiem pracy. Obecnych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, prezes Work Service Maciej Witucki mówi, że to sygnał potencjalnej silnej presji płacowej nawet w przyszłym roku. Ten trend nie będzie się przekładał na jakieś gwałtowne wzrosty płac, przynajmniej nie w tym roku. Natomiast jeśli PKB nadal będzie rósł, jeśli w związku z czym nadal będzie spadało bezrobocie, no to w tym momencie w roku 2017 możemy oczekiwać nawet przyspieszenia tego procesu wzrostu płac. Cała rozmowa z Maciejem Wituskim w bardzo ważnym projekcie o 18.45, również prosta sekretuje w Katowicach. Czy Narodowy Bank Polski powinien włączyć się w rozwiązywanie problemu kredytów frankowych? Członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gatnar nie widzi takiej możliwości. Uważam, że to nie byłoby dobre. Jestem za tym, żeby rozwiązanie polegało na porozumieniu stron, które zawierały umowę kredytową, stwierdził były członek zarządu NBP w wywiadzie udzielonym portalowi Interia. Jego zdaniem najlepiej, jeśli przyjęte rozwiązanie będzie rozłożone w czasie i przede wszystkim będzie zakładać, że ani Skarb Państwa, ani NBP nie będą jego stroną. Nie wystarczy ani zamykanie nierentownych kopalń, ani wyprzedaż aktywów wartych miliard złotych. Pogrążona w długach Jastrzębska spółka węglowa będzie potrzebowała kolejnego zastrzyku gatówki. Tym razem od inwestorów. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział podczas kongresu w Katowicach, że pod uwagę brana jest nowa emisja akcji. Rozważa mi taki wariant. Ten program, który jest realizowany restrukturyzacyjny, on ratuje firmę, daje im możliwość jakiejś tam egzystencji, ale chodzi o to, żeby to co się w niej stanie stało się także motorem rozwojowym. Potrzeba jeszcze sporego zakresu inwestycji we szczymskiej spółce węglowej. Ile pieniędzy mieliby dosypać akcjonariusze na inwestycje w WSW, tego minister Tchórzewski nie zdradza. To się okaże, kiedy zbilansujemy w połowie czerwca wszystko, co można było uzyskać w zakresie sprzedaży mienia, jakie są środki do dyspozycji, jakie inwestycje w związku z tym będą mogły być zrealizowane. Reakcja na słowa ministra była natychmiastowa. Kurs JSW tracił dziś momentami prawie 20%. Komentarz Krzysztofa Tchórzewskiego? Nie będę tego oceniał, ale kto sprzedaje, to zawsze traci. Ostatecznie JSW zakończyło dzień 13% pod kreską. Dołowała też akcje Enei, Bogdanki i Energii. To firmy, które potencjalnie mogłyby złożyć się na zakup akcji JSW. Cała sesja w Warszawie też pod kreską, ale WIG20 stracił tylko ćwierć procent. Wzrosty w USA symboliczne, 7,00% w górę pnie się S&P 500. Złoty za to słabszy euro 4,39, dolar 3,90, funt 5,70, a frank szwajcarski 3,97 zł. Na program zaprosił sponsor, producent samochodów dostawczych Renault, Master Traffic i Kangoo Express. A relacja z Europejskiego Kongresu Gospodarczego jeszcze dziś audycji popołudniowej Kwadrans Przed 19:00 Raz jeszcze połączymy się z Pawłem Sołtysem, który jest w Katowicach. Jeśli chodzi o pogodę, przed nami noc w miarę pogodna i chłodna. Temperatura od 3 stopni na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. Jutro temperatura od 15 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku i z każdym dniem w tym tygodniu będzie coraz cieplej. W piątek w sobotę i w niedzielę już upał. W sobotę do 25 stopni, w niedzielę do 27, ale weekend będzie burzowy. Trójka.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 I już wiesz, dokąd pojechać po nowy sprzęt. Teraz w Mediamarkt. 50 lat 0%. Na przykład zmywarka do zabudowy Hotpoint o szerokości 60 cm w klasie A++ za jedyne 1459 złotych lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl Wiesz, że naszemu organizmowi biznes wprost kwitnie? Tak. I to jak? Organizm wziął prostą pożyczkę dla firm i już ją zainwestował w rozwój. Ale że... W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 Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Ania Szarmach i jej goście Shades of Love. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego 1 czerwca o 19.00. Goście specjalni. Frank McComb, Marcin Wasilewski i Adam Baudych. Bądź częścią Shades of Love. Bilety na stronie skleppolskieradio.pl Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. zatkane nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? No, mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki.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 Aha, wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomag Plus. Dla mnie najlepszy. Bilomag Plus. Na pamięć i koncentrację. Suplement diety Bilomag Plus zawiera aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Wybierz Bilomag Plus, bo nie warto przepłacać. Teraz w opakowaniu ekonomicznym 30 kapsułek gratis. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 18. Zapraszamy do trójki. nie Michniewicz już po drugiej stronie, za minus kilka pols trójki, ale przedtem jeszcze krótka rozmowa z najlepszym bramkarzem świata, bramkarzem wszechczasów. Taki tytuł przyznał mu tygodnik France Football. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Witam. Ten najlepszy bramkarz wszechczasów to, to niestety nie Polak, to jest Gigi. Gigi Gianluigi Buffon, czyli Mistrz Świata z 2006 roku, który z Juventusem zwyciężał siedmiokrotnie w Serie A, więc naprawdę niesamowity bramkarz. Była okazja do tego, żeby z nim jutro porozmawiać, jutro dzisiaj porozmawiać. Dodam jeszcze, że byliśmy jedyną redakcją sportową z Polski. Podczas rozmowy telefonicznej byli obecni m.in. dziennikarze hiszpańskiej marki i brytyjskiego Daily Mail. Każdy mógł zadać kilka pytań. Moje pierwsze musiało dotyczyć oczywiście reprezentacji Polski. Oto co objał czerwonych myśli bramka Juventusu. Reprezentacja Polski jest drużyną o ogromnym potencjale. Do tego ma wielkiego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski, który już wielokrotnie w spektakularny wręcz sposób udowodnił, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Do tego Polska na przestrzeni lat zawsze miała w swojej drużynie niezwykle utalentowanych graczy. Mam wrażenie, że teraz szczególnie jest to widoczne. Ostatnie 3-4 lata są imponujące w Waszym wydaniu wybrać, 3-4 Buffon, ma prawo pamiętać Lewandowskiego, kapitan reprezentacji Polski pokonał go w meczu rewanżowym jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium pod ogrywce wyeliminował Juventus. Buffon wychwalał Polskę, jednak zapytany o faworytów Euro 2016, biało-czerwonych pominął. Wśród drużyn, które mogą wygrać jest na pewno Francja. Będą grać u siebie, więc wstąpią w jej zawodników dodatkowe siły. Zresztą to reprezentacja ze świetnymi zawodnikami. Faworytem jest też niewątpliwie reprezentacja Niemiec. Tradycyjnie doskonale wypada we wszystkich niemal turniejach. Trzeci faworyt to Hiszpania. Czarnym koniem, jak dla mnie, mogą być Belgowie. I mam nadzieję, że my, Włosi, sprawimy też niespodziankę. Przy okazji Euro 2016 bardzo dużo mówi się o kwestiach bezpieczeństwa i w tym temacie Buffon miał coś do powiedzenia. W dzisiejszym świecie niestety bezpieczeństwo nie jest całkowite i nie jest zapewnione. O tym wiemy wszyscy. Ja jednak wierzę w dobro i w pozytywne myślenie. Jedną z tych myśli jest niewątpliwie odpowiedzialność, która spoczywa na naszych barkach, nas piłkarzy. Poprzez naszą grę możemy sprawić, że ludzie poczują radość. Wszyscy ci, którzy kochają piłkę przeżyją niezapomniane emocje. Mam taką nadzieję i na tym powinniśmy się wszyscy skupić. Tak mówił Gianluigi Buffon, mówił także o innych wątkach, między innymi finale Ligi Mistrzów Atletico z Realem Madryt, ale o tym więcej sportowej audycji trzecia strona medalu w niedzielę. Tak więc do tej rozmowy powrócimy jeszcze w niedzielę, między 17 a 19 .00. z Gianluigi Buffonem rozmawiał Adam Malecki, na marginesie, wychowany we Włoszech. Gigi to jest jego pseudonim, tak? Gigi. Pamiętasz piosenkę Gigi Amoroso? Amoroso? Nie, Gigi jeszcze. La, Gigi La Trotola było, ale Amoroso też. Gigi Amoroso. No, dziękuję panu. Już za chwilę bata Michelowicz. Muzyka. Okay. you Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz, a w studiu Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości i Robert Ryszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Oboje państwo są wiceprzewodniczącymi Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Komisja Europejska daje Polsce czas do poniedziałku na uporządkowanie spraw wokół Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie oczekuje, że w tej sprawie nastąpi znaczący postęp. Jak państwo odebrali tę wiadomość pani poseł? No po pierwsze to zwykły komunikat, myślę, że, że, że, że nadmiernie eksploatowany przez dziennikarzy, a przede wszystkim polityków partii opozycyjnych. My cały czas próbujemy prowadzić dialog z opozycją, no ale do dialogu potrzebne są obie strony, a jak widać opozycja nie jest skora do rozmowy, bardziej skora do protestów ulicznych i robienia swoich spotkań i walki o to, kto sprzejmie przywództwo po tej stronie opozycyjnej. A dlaczego liderzy Platformy Obywatelskiej, PSL i Nowoczesnej odroczyli spotkanie zaplanowane na dziś właśnie w sprawie Trybunału po wieściach z Bruk bo piłka jest po stronie rządu całkowicie. Odezwała się Komisja Europejska, wyznaczyła konkretny termin, nawiązując do tego, o czym pani poseł była uprzejma wspomnieć. Dziś Komisja Europejska ustami swojej rzeczniczki powiedziała, że od stycznia prowadzi dialog z polskim rządem, i niestety efektem tego w cudzysłowie dialogu jest dzisiejsze stanowisko. Wyraźnie Komisja Europejska mówi, że cierpliwość jej się wyczerpała, że nie można pozorować dialogu, że dialog polityczny musi być prowadzony na serio. To samo dotyczy tutaj naszej. Ale takich słów w tym komunikacie nie ma, panie takich pośle. Nie, ale no właśnie. Mówione... Nie w komunikacie, ale w informacji przedstawionej przez panią rzecznik. Wspomniano o tym, że od stycznia trwa dialog komisji i nie odnotowano niestety żadnych postępów. W związku z tym, no, można powiedzieć, mamy, miara się przebrała i mamy najpoważniejszy kryzys w relacjach z Unią Europejską od hmm, początku naszego członkostwa. Po Czyli raz dlatego, pierwszy te procedury opozycja zrezygnowała są. z tego spotkania, żeby dać czas rządowi, żeby nie niepokoić rządu, nie podsuwać swoich pomysłów, tak mam to rozumieć? Żeby nie zdanie, rozmawiać z rządem. Zdanie opozycji w tej sprawie jest jasne i wielokrotnie wyrażane. Nieznane no to, jest to potem zdanie jest spotkanie. rządu przed, wobec tego oświadczenia dzisiejszego komisji. Chcemy się spotkać we wtorek, bo we wtorek będzie znane stanowisko komisji, zostanie Opublikowane oświadczenie Komisji Europejskiej, w której wyrażone zostaną konkretne oczekiwania wobec rządu polskiego i także we wtorek będzie znane stanowisko rządu. I wtedy trzeba usiąść i zastanowić się, jak dalej działać wobec tych faktów. My apelujemy do rządu, aby zastosował się do wezwań Komisji Europejskiej, że prowadzi Polskę do naprawdę kompletnej ruiny naszej pozycji międzynarodowej cierpliwość struktur międzynarodowych się wyczerpała. To widać pa wyraźnie. Pora na działania rządu, Pani pora po a na decyzję. Pani bo, że... A czy są szanse na znaczący postęp do poniedziałku? Pani redaktor, ja myślę, że, że przede wszystkim lepiej by było, gdyby ta nasza opozycja, zamiast odwoływać się do sił zewnętrznych, po prostu przystąpiła do rozmów. No, jaki może być postęp w szukaniu kompromisu, Komisja jeśli jedna nie ze strony tego kompromisu absolutnie nie chce i nie jest tym kompromisem zainteresowana. Z Unią Europejską mam wrażenie, że jest trochę tak jak z taką podsypiającą starszą wiekiem niedobrą teściową, która nie dostrzega błędów, uchybień e, swojego syna za to, co jakiś czas przebudza się z głębokiego snu i powtarza, Aż ta moja wredna synowa, ta moja wredna synowa i tak troszeczkę budzi się co jakiś czas, przypominając sobie o Polsce, a nie dostrzega poważnych problemów, jakimi, jakie, i kryzysów, jakie drążą tę Unię Europejską. No dobrze, ale z tą teściową trzeba jakoś żyć i ona coś, coś powie, coś powiem eee, może no. Nieprzyjemnego w poniedziałek. Czy można Dobrze, zrobić, żeby to było mniej nieprzyjemne niż teściowa chce powiedzieć? <grymne> Z teściową rzeczywiście jest bardzo ciężko rozmawiać, szczególnie jeśli jest to już starsza i, i, i podsypiająca osoba. Oczywiście my prowadzimy dialog, już mówiąc tak poważnie. Staramy się doprowadzić do kompromisu w Polsce. Przedstawialiśmy już niejedną propozycję, no ale problemem jest to, że, że ta druga strona naprawdę nie jest zainteresowana porozumieniem. Ja przypomnę, panie pośle, że, że już wskazywano nam wcześniej, iż to jest problem wewnątrz Polski i tak powinien być wewnątrz Polski rozstrzygany. A państwo ciągle słyszycie tylko to, co chcecie słyszeć. Pani poseł, Unia Europejska prowadzi wobec Polski, wdraża procedurę ochrony praworządności po raz pierwszy. Onaczej wniosek naszego kraju. Na czyje skargi. Po raz pierwszy wobec naszego kraju zastosowano tego typu instrument. I to. Ruinuje naszą pozycję międzynarodową, to osłabia naszą pozycję i to właśnie dziś, kiedy Polska powinna być zainteresowana tym, aby ta pozycja była jak najmocniejsza. Panie ze względów gospodarczych, ale... politycznych, ze względów bezpieczeństwa. My jesteśmy dziś zainteresowani tym, to jest polska racja stanu, by nasz kraj miał jak najsilniejszą pozycję w Unii Europejskiej, ale a wy wyprowadzacie Polskę na jej margines. W poniedziałek w się nic nie stanie. Zostanie wydana opinia, Wyda mniej lub bardziej y, niemiła, polskim władzom, prawda? I rząd będzie miał dwa tygodnie na ustosunkowanie się PiS do tej opinii. PiS usiłuje w sprawie kryzysu konstytucyjnego, kryzysu praworządności w Polsce cały czas zaklinać rzeczywistość i wołać Polacy nic się nie stało. Dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej mówi właśnie Polacy stało się. No to znaczy cierpliwość się wyczerpała. Zatujmy po komuś, oświadczeniu postan będą dwa tygodnie, rząd będzie miał dwa tygodnie na konkretną, no, tak jak oficjalną jak odpowiedź. Po czym Komisja Europejska w zależności od tego, czy tę odpowiedź uzna za wystarczającą, czy też nie, przejdzie do następnego, drugiego etapu, w którym będzie wydawać zalecenia. Jeżeli rząd polski nie dostosuje się do Ale wytycznych, pośle, które Unia Europejska przedstawia, jesteśmy jeszcze jesteśmy suwerennym sekunda. krajem? Tak, jesteśmy suwerennym i chcę właśnie do tego się powiedzieć. To jest obraźliwe nazywanie Unii Europejskiej teściową. Unia Europejska Ale przepraszam, to, jest, to jest... No Ale przepraszam, teściowo to jest osoba, którą powinniśmy Ale kochać pani, i pani, która nas też powinna darzyć jakimś ja miłym pani, Ja chcę pani powiedzieć, <laughs> Unia Europejska to jest i, i teściowa i synowa, i mąż, i i, i, I, zięć, i rodzice. Znaczy Unia Europejska to jest nasza rodzina. Nie dzielmy czy to jest taka, czy inna część tej rodziny. To jest nasza rodzina. My jesteśmy częścią europejskiej rodziny. Tak musimy patrzeć na naszą obecność. Z szacunkiem i z poczuciem Obecności y, zakorzenienia... Ale też szacunkiem do samego siebie, szacunkiem do swojej suwerenności to, i niezależności. No dobrze, ale, to do niczego Pani innego poseł. nas Unia Europejska nie wzywa, tylko Pani do poseł, tego, byśmy własnej jest... konstytucji przestrzegali. Nie przestrzegamy no własnej przestrzegamy, konstytucji. Przestrzegamy, Rząd pośle. Polski łamie w konstytucję Polski w taki sposób, w tak widoczny Pani sposób, Pani że budzi pośle to niepokój na rok temu wprowadzając do, do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym poprawkę, która bez względu na to. Bo jak państwo z Prawa i Sprawiedliwości chcieliby widzieć nasze miejsce, rolę w Unii Europejskiej i w ogóle samą Unię europejską, europejską, to na razie są określone procedury i będą wydane zalecenia. I do tych zaleceń pewnie trzeba będzie się podporządkować to znaczy, że co dla nas powinno być ważniejsze? Nasza własna konstytucja, nasza własna suwerenność, czy próby politycznego narzucenia pewnych wskazań i decyzji y, wynikających ze skarg opozycji. Opozycji, która nie chce pogodzić się z Paradoks, faktem, iż przegrała profesor. wybory. Paradoks. Opozycji, która jeździ i skarży znaczy, się na nasz kraj. i próbuje... Że możemy się nie, nie dostosować do zaleceń? Na razie będą? jesteśmy na etapie dialogu i mam nadzieję, że tym dialogiem zakończymy te wszystkie procedury. I że nie będzie broni bronią... atomowej tak zwanej, czyli sankcji. Nie, nie, no Pani redaktor, nie straszmy naszych słuchaczy. Żadnych sankcji nie trzeba... będzie. Unia Europejska tak naprawdę ma własne problemy, z którymi powinna się zmierzyć, a nie zajmować się, zajmować swój czas, nasz czas, czas innych przywódców krajów europejskich sprawami których nie ma, bo zagrożonej demokracji w Polsce nie ma. Co robiła Unia Europejska? Poseł, co robiła Komisja się. w tym czasie, kiedy faktycznie w Polsce była zagrożona demokracja? O tym słyszeliśmy w ostatnich wystąpieniach ministra Kamińskiego. Słyszeliśmy w wystąpieniu ministra Macie, Macierewicza. Widzieliśmy, jak bardzo, co się działo wobec dziennikarzy, co się działo wobec ludzi, którzy próbowali, którzy organizowali uroczystości patriotyczne, walczyli o upamiętnienie żołnierzy wyklętych. Co, by, co się działo? Byli inwigilowani. To w Wtedy była zagrożona demokracja, a nie teraz. W każdym razie nieoficjalnie wiadomo, że władze rozmawiają z przedstawicielami Unii Europejskiej, czyli nie stawiamy sprawy na ostrzu noża i jakiś rodzaj dialogu się odbywa. Zresztą wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił w stanie uspokajającym, że, że nic takiego strasznego się jeszcze w ten poniedziałek nie wydarzy. My Dlatego dajemy czas rządowi do poniedziałku po to, żeby przedstawił jasne stanowisko w oczekiwaniu na wezwanie Unii Europejskiej i chcemy powiedzieć, apelujemy do rządu, aby zastosował się do wezwań Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska nie wzywa nas do niczego innego, jak tylko do poszanowania naszego wewnętrznego Ale... prawa, naszej konstytucji, naszych instytucji państwa demokratycznego i prawnego. Ale Komisja Europejska mówiła o tym, że my tutaj powinniśmy wyłamiecie. prowadzić dialog. Komisja Wenecka też mówiła o tym, że my tutaj powinniśmy prowadzić dialog, panie pośle. Więc przystąpmy do tego dialogu. Przyjdźcie na, na, na organizowane spotkania. Rozmawiajmy. Szukajmy rozwiązania. Dialog stanówcie się nad składymi, składanymi przez nas propozycjami, złożcie własne poseł, propozycje. Inne pytanie Dialog jest na możliwy wyłącznie w oparciu o poszanowanie Konstytucji. opublikowanie O wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No i stawiamy już kolejne warunki, panie pośle. Sędziów, jakiego aby trybunał jakiego trybunał mógł wyroku. funkcjonować. Artykuł 197 zgodna Konstytucji, zgodna konstytucji został złamany przez proszę przewodniczącego Panie proszę dać mi tylko jednym zdaniem podsumować Cześć. Czytajmy konstytucję jest, całości. Tak, jest absolutnie poza dyskusją zgodnie z polską konstytucją, że łamiecie konstytucję, ponieważ Trybunału, <grym> tak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Trybunał I nie ma w tej nie kwestii. Ponad konstytucją, nie ma w tej kośle, kwestii naprawdę, żadnych wątpliwości. No, Odzywa no, się to, że, w tej sprawie to, że mówi Unia Europejska. Że tak jest, i tak ma apelujemy i wzywamy, nie żebyście znaczy, szanowali polską konstytucję. Nic znaczy, więcej nie Drodzy Państwo, jak Państwo widzą, politycy dwóch partii mówią o jednym głosem. Co prawda, co innego, ale jednocześnie mówią. na zakończenie chciałam Państwa zapytać o sprawę zupełnie inną, europejską, ponieważ, co prawda, kadencja Donalda Tuska jako szefa Komisji, jako szefa Rady Europejskiej upływa dopiero za ponad rok. Już rozpoczęła się dyskusja, czy będzie miał przedłużoną kadencję, czy nie, a zaczął ją tę dyskusję w Polsce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki. No i y, powiedział że prawo i sprawiedliwość poprze Donalda Tuska, co prawda później pojawiły się zastrzeżenia, jeśli nie będzie szkodzić Polsce, a z drugiej strony słyszymy Tusku wróć, co prawda nieoficjalnie, ze strony Platformy Obywatelskiej. To jak to będzie z tą drugą kadencją, pani poseł? Przede wszystkim pewnej części Platformy Obywatelskiej, bo pan poseł akurat mam, mam wrażenie, że reprezentuje tę drugą niezainteresowaną powrotem pana Donalda Tuska, bo to rzeczywiście w sposób znaczący skomplikuje sytuację wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej. Więc my Ale oczywiście... Ale Platformę. No ale na pewno osło, osłabi aktualnego szefa i yy, yy, yy, yy grupę ludzi, która, która go wspiera. Podziwiam pani <coughs> troskę o Platformę Obrachowską w <coughs> Zapewniam, nie, no że więc... dziś Platforma jest zjednoczona i nie składa się z żadnych frakcji, skrzydeł. Zjednoczona, tak. To, to słyszeliśmy o tych różnych konfliktach Wrocław i, i inne regiony no Polski. Jak ja pani ocenia rolę Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej? Chcielibyśmy, aby był chociaż neutralny. Choć powinien jako, jako Polak, jako reprezentant naszego kraju sprzyjać nam w różnych działaniach. Ale ponieważ na to liczyć nie możemy, to już wiemy, więc choćby był neutralny. Niestety dotychczasowe doświadczenia pokazują, że on szkodził Polsce. Tak w wypadku spraw związanych z tak zwanym problemem uchodźców, jak i zabierając głos w sytuacji konfliktu wewnątrzpolskiego. I zabierając głos bardzo. Bardzo konkretnie opowiadając się po jednej stronie. Jednak wierzyć chcemy, iż opamięta się i yy, yy, zachowa tę swoją neutralność w drugiej części swojej kadencji, a wtedy da możliwość nam, by mog byśmy mogli go poprzeć jako polskiego reprezentanta. Na Czy tej sprawując funkcji. swoją funkcję mógł pomagać Polsce, a nie pomagał, panie no, pośle? Tusk pomagał, pomaga i wierzę, że w to będzie pomagał Polsce. W dzisiejszej sytuacji, rządu polskiego, Donald Tusk może być ważnym orędownikiem spraw polskich. Dzisiaj rząd polski osłabia pozycję Polski Międzynarodową. Przewodniczący Rady Europejskiej to jest wielka funkcja polityczna. To, że tę funkcję pełni Polak może być istotnym argumentem, może być naszą tarczą przeciwko decyzjom, do których rząd PiSu prowadzi y, y, y, opinię międzynarodową wobec Polski. Wy dziś ponosicie odpowiedzialność za kompletną ruinę polskiej dyplomacji. Ale jak pan odbiera te, te sygnały sprawa i sprawiedliwości jest o naszym... poparciu? Jak pan odbiera te sygnały o poparciu, mimo że jest dosyć wcześnie? A moim zdaniem byłoby bardzo źle odebrane przez opinię publiczną w Polsce, gdyby władza nie poparła na jedno z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej naszego rodaka, Donald tak, Ale można powiedzieć, że jest za wcześnie, że nie ma tematu. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja, bo rzeczywiście I, słyszymy i, tutaj pewną schizofrenię w się e, Chciałabym przypomnieć z Europejski strony Trybunał Donaldowi Tuskowi dobrej Chciałabym... Chciałbym panie pośle, Polsce, ja z przypomnieć Europejski Trybunał Obrachunkowy i kandydaturę Janusza Wojciechowskiego, polską kandydaturę, niezwykle merytoryczną kandydaturę, której to właśnie przeciwstawili się wasi reprezentanci w Parlamencie Europejskim, wbrew zasadzie, że powinniśmy zawsze popierać Dziękuję. polskie kandydatury. Dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Uranet Plus Milano, Zagreb, Bruksela, Sofia Pozwala lepiej zrozumieć Europę Polskie Radio Puls Europy Minęła osiemnasta. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 maja. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Komisja Europejska czeka do poniedziałku na postęp w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Jak reagują politycy, co mówią, ale także co robią. O tym za chwilę w serwisie Trójki. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom prokuratury o sobie. Mówi tylko dobrze. Były senator Aleksander Gawronik oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Składał zeznania przed sądem. Irlandia liderem w niechlubnym rankingu. Chodzi o śmiertelnie groźne substancje. do palenia. Zdolacze. Bruksela apeluje do Polski w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Politycy w Warszawie komentują. Komisja Europejska oczekuje, że do poniedziałku gotowy będzie plan naprawczy dotyczący kryzysu konstytucyjnego. To żółta kartka. Jeśli tak się nie stanie, przyjmie wtedy opinię w sprawie stanu praworządności w naszym kraju i rozpocznie się procedura, która może zakończyć się na przykład nałożeniem sankcji. Na tym tematem zajmuje się Aleksander Przoniek. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że do 23 maja Polska raczej nie sfinalizuje spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Konstytucyjnym, a tego właśnie oczekuje komisja. Na pewno potrzebujemy więcej czasu na to, by ten proces dopiąć. Chociażby zmiany legislacyjne wymagają pracy parlamentu. W podobnym tonie wypowiadał się wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki. Zaznaczył on, że Polska jest krajem niepodległym i ma własne procedury ustawodawcze. Działamy zgodnie z własnym harmonogramem i własnymi procedurami w parlamencie. Przedstawiciele opozycji na wieść o apelu komisji odwołali zaplanowane na popołudnie spotkanie w sprawie Trybunału. Ma się ono odbyć we wtorek. Szef PO Grzegorz Schetyna zaapelował do rządzących o rozsądek. Jeżeli nie podejmie pani premier Szydło, jeżeli nie podejmie prezes Kaczyński tej oferty, to znaczy, że naprawdę sytuacja wokół Polski będzie skalować i będzie coraz trudniejsza. Przedstawiciele PiSu zapowiedzieli, że nie pojawią się na wtorkowym spotkaniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie można tłumaczyć się z plotek na swój temat, oświadczył przed sądem Aleksander Gawronik. Oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarze śledczego Jarosława Ziętary. W sądzie w Poznaniu odbyła się kolejna rozprawa. Były senator i biznesmen miał składać wyjaśnienia. Sąd przeznaczył na to trzy godziny, ale oskarżony złożył tylko krótkie oświadczenie. A w nim pochwalił się, że kiedyś był ulubieńcem mediów i zdecydowanie zaprzeczył, że w latach 90. działał w szarej strefie. A w sądzie była Magdalena Konieczna. To nie jest ani linia obrony, ani nagła decyzja. Tak, o oświadczeniu oskarżonego mówiła jego obrońca, mecenas Patrycja Leśkiewicz. Prokuratura w ogóle nie skupiła się na tym, czym zajmował się Aleksander Gawronik w latach 90. Krótko mówiąc, co robił i czym takim mógłby się interesować Jarosław Ziętara, iżby miał pan Gawronik mieć motyw do jego zabicia. W aktach pojawiają się takie nieprawdopodobne historie, jak na przykład przemyt spirytusu, przemyt papierosów. Dlatego oskarżony mówił o tym, czym zajmował się w latach 90 między innymi o założonych przez siebie kantorach wymiany walut. Miałem za sobą porażki finansowe, miałem sukcesy. Ja z wykształcenia jestem prawnikiem, jestem kryminalistykiem i zwyczajnie wiem, że przestępstwo ma A, krótkie nogi B, nie opłaca się. Sąd przerywał oskarżonemu i pytał, jakie to ma znaczenie dla sprawy. Aleksander Gawronik odpowiadał, że chciał pokazać, że nie działał w szarej strefie. Magda Konieczna, Radio Merkury. Jarosław wziętera był poznańskim dziennikarzem śledczym. Pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 92 roku zdaniem prokuratury został zamordowany. Jego ciała do tej pory nie odnaleziono. Ja byłem byłemu senatorowi, dodajmy, grozi kara wieloletniego więzienia albo dożywocie. W serwisie trójki teraz o tym, kto w Europie najczęściej sięga po dopalacze. Jak się okazuje, pierwsze miejsce w niechlubnym zestawieniu zajmuje Irlandia. Na tamtejszym czarnym rynku dostępnych jest obecnie prawie 600 tego typu śmiertelnie groźnych substancji. Często sięgają po nie młodzi ludzie. Najnowszy raport European Union Drug Markets Report wskazuje Irlandię jako największego spożywcę niedozwolonych substancji. Tylko w 2015 roku w nielegalnym obiegu znalazło się 381 nowych substancji z ponad pół tysiąca dopalaczy. Statystyki martwią irlandzki rząd i policję. 21% młodych Irlandczyków między 15 a 24 rokiem życia przynajmniej raz zażyła toksyczne wspomagacze. 6 lat temu Irlandia oficjalnie zakazała sprzedaży dopalaczy. Zamknięto sklepy i witryny internetowe oferujące niedozwolone substancje, ale sprzedaż dopalaczy zeszła do czarnorynkowego podziemia. Irlandzkie dopalacze są szczególnie groźne, ponieważ powodują ostre zaburzenia układu pokarmowego i niewydolność nerek. Z Dublina Tomasz Wybranowski, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze gratulacje dla pana Jacka Apostolskiego, strażaka z Będzina, który został odznaczony przez prezydenta krzyżem zasługi za dzielność. Pan Jacek w sierpniu ubiegłego roku pomógł kierowcy. Był po służbie, gdy zobaczył ciężarówkę leżącą w rowie do góry kołami. Zatrzymało się parę osób, ale głównie robiły zdjęcia. On pobiegł na ratunek. Postanowiłem tam wejść. W środku zauważyłem pana, który wisiał do góry nogami w tym tirze. Pokazywał na klatkę piersiową, uciskałem mu te plastiki. Powyrywałem to własnymi siłami, Aha. tak żeby zaczął normalnie oddychać. Panu ewidentnie się zelżyło w tym momencie. Podtrzymywałem go do góry nogami, żeby jednak nie ciągnął go w dół, więc starałem się mu jak najbardziej pomóc. No i czekaliśmy razem na przyjazd służb ratowniczych. Pan Jacek pomagając ryzykował własne zdrowie i życie. Wczołgał się pod ciężarówkę, mimo że wyciekało z niej paliwo. W trójce kolejne informacje o 18.30 zapraszam co Noc będzie w miarę pogodna, ale chłodna. Temperatura w nocy od 3 stopni na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. W Dolinach Górskich możliwy spadek temperatury do minus 4 stopni. Jutro zachmurzenie od małego do dużego na północnym zachodzie i na południu, a także miejscami na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie spodziewane są burze z silnym wiatrem w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura jutro od 15 na Podlasiu do 22 stopni na Dolnym Śląsku. W piątek są w sobotę i niedzielę jeszcze cieplej, w sobotę do 25, w niedzielę do 27 stopni, ale weekend, weekend ma być burzowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 20 lat życia w świętym spokoju nie można po prostu kupić. Trzeba je od życia wygrać. Zobacz jak wygląda życie bez trosk. Ekstra pensja to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach to i wygraj ekstra pensję.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 Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Różne rodzaje sera Cotarella mają kosztować 3,49 za 125 gramów, a drugie opakowanie niech będzie za pół ceny. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Oh wow.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 Program trzeci Polskiego Radio. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, dziewięć minuty po osiemnastej. Mówiłem, powołując się na dane Instytutu Transportu Samochodowego, iż sprawcami jednej trzeciej wypadków i kolizji w Polsce są kierowcy samochodów służbowych. Chciałem dodać, że to 30%, o którym mówi pan redaktor, to jest statystyka, tak? Więc kierowcy flotowi, którzy robią po 80 tysięcy rocznie, mają większe prawdopodobieństwo tłuczki albo zdarzenia drogowego niż kierowcy które jeżdżą po 15-12 tysięcy kilometrów rocznie. Więc stąd wynika ten duży procent wypadków u kierowców flotowych. 2273 i 7 trójek, albo ZD3, radio.pl. A jeśli chodzi o numer sms ten w tej chwili przyda się w sprawie płyty tygodnia 71335. 335 Płyta tygodnia to Moon Shaped Pool. Dziś piosenka Dex Dark, to grupa Radiohead. Yeah. Mm -hmm. Płyty już rozdane. Pierwsza dla pana Kacpra ze Zgorzelca, druga dla pana Roberta Spiekar 22 i 7 trójek. Ja mam prośbę do redaktora Kanterajta, jakby tak określił tą prognozę pogody. Bo znaczy, coś mówi o krańcach zachodnich, że ma padać w weekend. A w okolicach Wrocławia, jak będzie, bo nie wiem, czy mam trawę kosić już dzisiaj, czy mogę sobie poczekać spokojnie do soboty. No więc prognoza szczegółowa na jutro przewiduje, że, cytuję: Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy, na krańcach zachodnich oraz na południu kraju na krańcach zachodnich oraz w górach miejscami burze lokalnie z Gradem. To jest prognoza na jutro. Gdybym miał panu coś radzić, to radziłbym, żeby pan skosił dzisiaj, skoro są takie możliwości. Gdybym natomiast ja był na pana miejscu, no to ja przełożyłbym sprawę na jutro, jutro przełożyłbym sprawę na pojutrze, a potem się zobaczy. No ale to jest kwestia charakteru. 2273 albo ZD3 małpa radio.pl albo SMS-em 71335. Reportaż w trójce. W olsztyńskich pubach regularnie odbywają się giełdy płyt winylowych. Gromadzą one miłośników analogowych brzmień i czarnych płyt. Kolekcjonerzy sprzedają, kupują, ale też wymieniają między sobą płyty. Są tacy, którzy uważają, że dobre, pełne brzmienie muzyki skończyło się razem z nastaniem epoki cyfrowej i nowoczesnych nośników dźwięku. Posłuchajmy reportażu Czarna Płyta. Autorem jest Maja Kwiatkowska. Ciekawe, o tym powiedziałem nawet, że ta czwórka. Ma inne kawałki niż jest na longplay'u, bo się ukazał w tym samym czasie. Dziwny jest ten świat, jest ten sam i na longplay'u i na czwórce. Szczególnie ale interesuje mnie grupa Test Polski, pierwszy zespół hardrockowy. Płyta może nie jest szczególnie rzadka, ale chodzi o stan, a w dobrym stanie trudno znaleźć. Pierwsza polska płyta hardrockowa, pierwszy polski zespół hardrockowy. No i słynny gitarzysta polski, uważam najlepszy polski gitarzysta, Dariusz Kozakiewicz, który zagrał na płycie blues breakoutów, a potem właśnie w teście pokazał jak się gra na gitarze elektrycznej. przecierał ścieżki, jeśli chodzi o taki typ grania w Polsce. Gdyby nie Darek Kozakiewicz, breakout by tak nie brzmiał. I ta płyta, ten słynna, legendarna płyta Blues nie przeszłaby do historii, tak jak to się stało. Z płytą winylową zetknąłem się pod koniec podstawówki. Nie pozbyłem się nigdy, nie uległem temu szaleństwu płyty kompaktowej. W tym sensie oczywiście mam płyt, mam, mam kilkaset płyt kompaktowych, ale nigdy się nie pozbyłem winyli. No a teraz jak wróciła ta moda, no to jestem szczęśliwy i lubię kupować płyty na giełdzie, bo widzę, co można dotknąć, powąchać, pomacać. W 70-tych latach, gdy zacząłem zbierać płyty, no single były w zasadzie jedynymi płytami zachodnich wykonawców, które można było, jak się miało szczęście, gdzieś złapać w jakimś polskim sklepie i kupić je za złotówki, a nie za dolary w Poreksie. Chodziłem do liceum w Warszawie i w związku z tym miałem dostęp łatwiejszy do firmowego sklepu Ton więc jak się ukazywała e, informacja, że przypuśćmy w październiku będzie wydany singiel Rolling Stonesów, ale nie była podana data, no to ja z tego swojego Anina dwoma autobusami codziennie po lekcjach jechałem do centrum, do sklepu Ton żeby zobaczyć czy jest ten singiel. Nie ma, dwoma autobusami wracałem, i następnego dnia się sytuacja powtarzała i tak przez cały miesiąc, aż w końcu udało się kupić. Ale czasami było tak z niektórymi tytułami, że przyjeżdżałem, a on już był, już został sprzedany. także 40 lat temu, jak nie miałeś tego singla, no to nie miałeś tej muzyki. No może tam czasem puścili w radiu ten, ten kawałek, jak miałeś magnetofon, to go nagrałeś i byłeś szczęśliwa. Tak, byłeś po prostu tego uzbawiony. No ja... Dzisiaj mamy rozgłośni radiowych cała masa, więc jak tutaj ci się coś nie pasuje, to przełączysz na inną stację i tam muzykę znajdziesz. A? Kiedyś pamiętam jechałem z rodzicami maluchem, były tam jedna czy dwie czy trzy stacje dostępne. Jak były święto, no to była muzyka ludowa albo muzyka poważna i koniec. No. Więc ten singiel no, dawał nam taką wielką radość, bo dzięki temu można było posłuchać swoich ulubionych muzyków. Dzisiaj to sobie trudno to wyobrazić, ale ja pamiętam jak wychodził taki dwupłytowy albumik, dwa single Beatlesów. No Beatlesi w PRL-u, dwie płyty. Kolejka do Ton to była przez Pół Warszawy wtedy. swoją historię, że jego żona parę lat temu wyrzuciła jego wszystkie płyty winylowe. Zdążył ocalić kilka, a w tej chwili przychodzi i odbudowuje swoją kolekcję. Ale był taki czas, jak się pojawiły płyty kompaktowe. Ludzie wyrzucali mnóstwo płyt winylowych po prostu na śmietnik. A w tej chwili, po tych kilku latach, kiedy renesans przyszedł na te płyty, znowu zaczynają odbudowywać swoje kolekcje płytowe. No i stąd ten cały taki boom. Ale żeby... czego pan słucha na co dzień? Wszystkiego, szczerze mówiąc. Wszystkiego. No, Może jakiś polski hip-hop? No, Imitowany nie jakieś. Nie, ja Mało ludzi słucha polski hip-hop na willach, to on jest z Polski. Nie z Polski? On jest z Polski. No nie z Polski, no nie z polski, no nie z polski ale.. Polacy umieją, bo świetne podkłady, dobre rymy i popularna muzyka. Jestem młodym człowiekiem, płyty wzięły się z, z zajawki powiedzmy. z Zjadłem troszeczkę płyt z Anglii, ogólnie staram się kupować, gromadzić. Kupować dla własnego kolekcjonerstwa polski hip-hop. Żeby kupić więcej hip-hopowych płyt muszę sprzedać te, prawda? Także wychodzę z założenia, że jestem tu, żeby troszeczkę posprzedawać i kupić następne po prostu płyty, no gdyż, gdyż no, interesuje się tym. Lubię posłuchać muzyki z winyla. Popatrzeć też lubię. Każda okładka to jest dzieło sztuki. No weźmy sobie płytę ostrego. Można powiedzieć sobie nawet na ścianie, oprawić, co nie? I cena jest widać jest dosyć wysoka, ale większość płyt wychodzi w limitowanym nakładzie 500, 200, 100 sztuk. No i schodzą na pniu, no i tę płytę kupiłem ledwo, a zeszło wszystko w 30 chyba, 3 minuty. Także no, przez internet i w ogóle ludzie się rzucają i jest wielki na to hype. Cikam swój przysz craca, studio, trasa, dzieci to Ile mam sił staram się odnaleźć przy tym moc Dla nienadziejst, obyć hajs, zapewnić synom los Więc nie mów mi jak żyć, bierze sam od starych klops Cikam swój przysz craca, studiot, rasa, dzieci to Ile mam sił staram się odnaleźć przy tym moc Dla nienadziejst, obyć hajs, zapewnić synom los Więc nie mów mi jak żyć, bierze sam od starych klops i lubię słuchać oczywiście, ale popatrzeć na okładkę, można zobaczyć kredyty, z kto zrobił jakie podkłady, kto pomagał przy produkcji płyty. Też zawsze taka ciekawostka, no, Ogólnie od, od małolata słucham, od dzieciństwa słucham hip-hopu jakoś to po prostu była kolej rzeczy, że pojawił się gramofon i zacząłem zbierać płyty hip-hopowe. Pan? pan nie ma nic? Co? pan nie ma. Big Band Katowice. To jest polski. Ja nic specjalnie nie szukam, Do, akurat znalazłem Belafonte, Harego Belafonte i znalazłem Jean Baez, znalazłem, no więc możliwe, że to kupię właśnie od, od tutaj, bo mnie interesują właśnie płyty z lat 50 -tych, 60 -tych. Jeszcze 70 początek, a reszta to są dla niej łomoty. Te Fakstoty, które były prawda, też takie szybkie jakieś, ale, ale to było zupełnie co innego. Każda epoka ma, ma swoich mm, zwolenników i każda epoka ma rodzaje muzyki, i jak ja na przykład słucham jakichś utworów przedwojennych, które na przykład trąciły mojego ojca załóżmy, to dla mnie to starsze trąci myszką. To jest takie, no, no słyszy się to, słucha się to, prawda. Ten kankany, nie kankany, ale to nie leży mi to po prostu. Tak, tak, samo, tak samo jak tutaj tym wszystkim młodym, to, to nie leży. Nie głównie chodzi o melodię, prawda. I na przykład w tej chwili ja sobie w domu, ja mam około półtora tysiąca płyt, to powolutku przerzucam sobie na CD. Hey, mama.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 Podniesiona pokrywa, zamknięta pokrywa, ja na przykład bardzo lubię włączyć płytę i jedyne światło, które się w pomieszczeniu znajduje, to jest właśnie światło, które się wydobywa z gramofonów, ze wzmacniacza. Jakaś magia w tym jest na pewno. To wydaje mi się, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. A akurat nośnik na płycie winylowej, oczywiście ona jest mniej odporna na, na zniszczenia, ale ten dźwięk nie jest skompresowany, jest to pełna głębia tego dźwięku na płycie winylowej. A płyty kompaktowe mają może nie tyle wadę, ale taką cechę, że pewne pasma częstotliwości są ścinane. I w prawne ucho potrafi to wychwycić, że muzyka z płyty kompaktowej ta sama, te same nagrania nie brzmią tak samo na kompakcie jak na winylu. Na winylu ta głębia muzyki jest większa. Instrumenty poszczególne, wokale, jeżeli ktoś ma w prawne ucho muzyczne, potrafi to wyłapać, wychwycić. Zobaczymy... To będzie dopiero urok, bo ona płyta nieznana do użytku, wydaje się. Gdy przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto, dla mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w jej. Proszę wsiadać, iż nie się do pracy. Pojedziemy szybko, choć mokowo lasy. Czy dla stróż zabań wokół nas znaczy, że nie stoi tutaj w niej miasta Wystarczy? Bo teraz puścimy inną płytę, która jest, nie jest uszkodzona Też będzie przyjemnie To jest patefon na korbę. Obroty 78, tyle potrzebuje Trochę trzeba pokręcić. Odtwarza płyty szelakowe. To jest poprzednik płyty winylowej. I tyle. Ale nie trzeba kręcić dzisiaj na, na dzień dzisiejszy. Nie trzeba kręcić korbą. Nie trzeba mieć takiego patefonu, żeby odtwarzać taką płytę. To są urządzenia już przystosowane do tego. Ja też mam takie. Aczkolwiek no, większy urok jest chyba w puszczeniu płyty nakręconej, nakręconego patefonu. Ja się cieszę tymi płytami od paru albo parunastu lat, ja je kolekcjonuję. To trochę jak ktoś czegoś szuka to zawsze znajdzie i to tak czasami na targowisku w Lipsku, czasami w Berlinie, czasami w Pradze, czasami w Bolesławcu, w różnych miastach, no, trochę w Europie, trochę w, trochę w Polsce. Jak się zbierało, to trzeba było coś gdzieś wynaleźć. a że płyta ta jest krucha, więc no coraz ciężej z tymi płytami. Zresztą widziała Pani, ona jak pęknie, to praktycznie wydaje się, że jest nie do, nie do użycia. Natomiast stary z patefon, stare urządzenie, igła, radzi sobie z tym. Chyba. O, zwolnił trzeba troszkę dodać energii i przeszpiewa dalej igła patefunowa ma to do siebie, że jak przeleciała po tych pęknięciach tej poprzedniej płyty to się lekko zdarła Ej, muzyka filmowa tutaj będzie chyba tameczna w tym wielkim rozdziale losujemy oczywiście czeska płyta Czeska, wspaniała płyta, co będziemy mieli? No, tango. O, na przykład tak, tak. A żeby było tutaj jeszcze wszystko powiedziane, to na przykład patefon jest produkcji Związku Radzieckiego. To jest tak, człowiek y, mówi, chciałbym się pozbyć tych płyt, bo rezygnuję z kolekcjonowania, nie chcę, Ale jak przyjdzie ktoś i chce kupić tą płytę, to ja tak naprawdę nie wiem, czy chcę sprzedać. No tak to wygląda. No pasjonaci to są, to są właśnie tacy Tacy ludzie, którzy czasami cieszą się chociażby z takiej sytuacji jak ta, że można sobie puścić, nakręcić korbą patefon, puścić, niech parę osób usłyszy, jak, jak brzmi stara płyta. Jest w tym urok, no, nie twierdzę, że inna płyta nie oddaje uroku muzyki, ale Szelak ma coś takiego fajnego w sobie. Nie pasuje mi igła. Zobacz, czy go zmienimy i zobaczymy, czy zmieni się brzmienie tej płyty. Mam nadzieję, że tak. Zabraknie prądu, będziemy dalej tańczyć. Był to reportaż Maji Kwiatkowskiej zatytułowany Czarna Płyta. Minęła 18.30. Trójce skrót wiadomości, Radosław Mruz. Na początek Wrocław i kolejna już manifestacja przed komisariatem policji, w którym w niedzielę zmarł Igor S. Po wczorajszych zamieszkach dziś rodzina zmarłego nie pojawiła się przed budynkiem. Bliscy 25-latka twierdzą, że mężczyzna został dotkliwie pobity. Sprawa jego śmierci i okoliczności zatrzymania bada prokuratura. Lekarze ze specjalistycznego szpitala w Radomiu będą nadal pracować, ale jednocześnie zapowiadają walkę przed sądem o swoje pensje. Chodzi o pozbawienie 60 medyków podwyżek wywalczonych podczas strajku w 2007 roku. Dyrektor placówki uzasadnia decyzję m.in. trudną sytuacją finansową lecznicy. W marcu lekarze z radomskiej jego szpitala otrzymali propozycję nowych umów, nie zgodziło się na nie czterech i mają odejście ze szpitala do końca czerwca. Pozostali formalnie przyjęli zmienione warunki pracy, dalej będą leczyli, ale zapowiadam, że swoich praw będą dochodzić przed sądem. Nieznani sprawcy rzucili koktajl Mołotowa w radiowóz. Do tego groźnego incydentu doszło podczas manifestacji w Paryżu. Auto doszczętnie spłynęło, z jego wnętrza udało się jednak wydostać dwóm funkcjonariuszom policji. Miało to wszystko miejsce podczas kolejnych manifestacji przeciwko nowemu kodeksowi pracy. O szczegółach opowiemy w serwisie še o 19.. Noc w miarę pogodna i chłodna. Temperatura w nocy od 3 stopni na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. W Dolinach Górskich spadek do minus 4. Jutro zachmurzenie od małego do dużego. Na północy, na zachodzie i na południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Na zachodzie nawet burze to jest z wiatrem do 65 km na godzinę. Temperatura jutro od 15 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. W piątek, w sobotę i niedzielę coraz cieplej, w sobotę i niedzielę już gorąco, w sobotę do 25 stopni, a w niedzielę do 27, ale weekend będzie burzowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Robert Lewandowski. Podczas gry muszę być w pełni skupiony. Doszczec najdrobniejsze szczegóły. Koncentruję się i wiem, że osiągnę swój cel. Zobacz każdy szczegół. Odkryj na nowo fotografię mobilną.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 Twarz jak księżyc w pełni! Czuję się, jakbym przez noc przy Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam! spodu Z tymi butami nie chcą wejść! Nie mogę ściągnąć pierścionka! Skudny celulit! Co się Ty dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Księgi po hydrominum. Suplement diety hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksynę hydrominum.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 już teraz Pepsi, Mirinda lub Seven up Dwie dwulitrowe butelki tylko 5,99 Taka cena to prawdziwy hit 5,99 aż za 4 litry Różne rodzaje proszku do prania Persil Aż 45 prań w naprawdę Przebojowej cenie Jedynie 20,99 za ponad 3 kg 20,99 Lidl, co tydzień coś nowego Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Dzwonię w sprawie yy, Z komentarzem w sprawie wypadków powodowanych przez kierowców samochodów służbowych. Tak mi się nasuwa prosty wniosek. Jeżeli jedną trzecią wypadków powodują kierowcy samochodów służbowych, to jak dla mnie dwie trzecie wypadków powodują kierowcy prywatnych. I to wydaje się być grupa podwyższonego ryzyka. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek sprzedał dom i został sam szkatu jak trzej królowie i wielki pociąg miał dodać. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał dodać. Anny, mego dziadka, to Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch Orchestra. Tu trójka, audycja popołudniowa za 23 minuty 19, kartka z kalendarza. Zapraszamy do Trójki. 72 lata temu drugi Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa zdobył Monte Cassino. Wcześniej przez kilka miesięcy alianci bezskutecznie próbowali zdobyć klasztor, ponosząc przy tym ogromne straty. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciekłych w całej II wojnie światowej. W czasie pięciomiesięcznych walk zginęło ponad 300 tysięcy żołnierzy alianckich. W rocznicę zdobycia Monte Cassino Polskie Radio uruchomiło specjalny portal www.armiaandersa.polskieradio.pl. Przed nami była tam siedemdziesiąta ósma sławna dywizja irlandzka. I zajęliśmy pozycję pod Monte Cassino. Dla drugiego korpusu przewidziano zadanie najtrudniejsze. Zdobycie w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a w drugiej Piedmont. Przeciwnikiem Polaków były wyborowe jednostki wojsk hitlerowskich. Pierwsza dywizja z Pantochronowa, pułk tyrolskich, pułk alpejskich. I przeciwko takiemu żołnierzowi Korpus Polski rozpoczął działanie. Z takich stanowisk łatwo było współczesną bronią zablokować te wąskie przejście, przez które biegła starożytna droga Via Apia, obecnie w sztabach znaczona jako radna Ambersyjewska. Dostaliśmy sygnał na stanowiska. Mimo nawały artyleryjskie, mimo obojęcia tych podzysków, każdy do swojego działania. Zaczęła się kanonada z naszej strony. Artyleria nasza, artyleria niemiecka. O godzinie w do pierwszej wyszliśmy z postawy wejściowej do natarcia. że niemieckie położył nam ogień zaporowy na, przed naszymi stanowiskami. Nie było innego wyjścia, jak przedzierać się przez ten ogień. I tak, że odbranki w mnie się rozsypali. Ja szedłem z mojej dużą po prawej stronie. Także no, przypadek zrządził i szczęściem, że wszedłem na bunkier wykuty w skale. Kiedy zobaczyłem te stosy trupów żołnierzy poległych w poprzednich akcjach, to już sam widok tego już y, mówił za siebie, że co nas właściwie czeka i co tutaj będzie. Niemiec strzelał ponad naszymi głowami i w tym huku, rumorze karabinu maszynowego i Schmeissela, pistoletu automatycznego, podszedłem i w ten czas, kiedy napadłem na nich, zaczęła się walka wręcz. Złamałem kolbę w pistolecie automatycznym, Thompsonie, dlatego że on mnie uderzył w szczękę pistoletem. Ja uderzyłem jego w głowę, tak że ta walka właśnie była prawdziwa. Wręc. Z niego się krewlała i ze mnie. Ja to, że po prostu zaskoczeniem działałem, to tylko dlatego nam się udało. Dlatego, że nim załatwiłem się z nimi, a ja się załatwiłem, zdążyłem się go zapytać już skrawionego i również ze mnie, skąd jest? Z Berlina. Kolega jego był z Hamburga, prawda? A on myślał, że jesteśmy Anglicy. Ja mu mówię po niemiecku: Czy wiesz, kto jesteśmy? Jawo, Anglicy, mein Gott. Widzę, di Polę hier, więc Boże, znowu ci Polacy tutaj są. zamiast rosy bili polską Po tych makach się żoniesz <śpiewa> mi lecz od Więcej archiwalnych nagrań związanych z bitwą o Monte Cassino znajdą Państwo na stronie armiaanderse.polskieradio.pl Specjalna strona, Te, które Państwo usłyszeli przed chwilą, pracował Tomasz Jeleński. Tu to trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę po raz kolejny zabierzemy Państwa do Katowic, skąd dziś nadaje Paweł Sołtys, bo w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Dzień dobry, pa Dzień dobry Pawle, po raz kolejny. Dzień dobry po raz kolejny. Już za chwilę Ekonomia Prosto z Katowicy. Będziesz miał gości ze świata, można powiedzieć. Ze świata i okolic, mianowicie po pierwsze wystąpi za chwilę rozmowa z byłym prezydentem Gruzji, Michałem Saakaszwilim o tym jak gospodarczo ma się Polska do Ukrainy i o tym co my możemy dla Ukraińców zrobić i jak w tym wszystkim może postać Leszka Balcerowicza pomóc, jeżeli chodzi o transformację gospodarczą na Ukrainie. Druga sprawa to oczywiście świetne dane z rynku pracy dzisiejsze, no i skoro jesteśmy na Śląsku, no to musi być... O górnictwie i o tym, jakie tam są problemy i czy zapłacimy więcej za, um, za zmiany w górnictwie. I o tym już za chwilę. I'm Program zaprasza sponsor Marka Renault oferująca samochody dostawcze z milionem możliwości zabudowy Bardzo ważny projekt, Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To już ósma edycja tego wydarzenia, które startowało z dość niskiego pułapu, a stało się największym spotkaniem biznesu z polityką w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie otworzyła premier Beata Szydło w katowickim spotku. Jednym z gości specjalnych był dziś szef administracji obwodu odeskiego, były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Zapytałem go o to, jaka jest gospodarcza rola Polski w kontekście przemian na Ukrainie i konfliktu w Doniecku. Polska stała się głównym centrum uwagi. Bez Polski Solidarność Europejska nie byłaby możliwa, co nie oznacza, że problemy zniknęły. Polska to duże źródło inspiracji dla Ukrainy i model dla reform. Polska jest nowym liderem przynajmniej tej części Europy, a biorąc pod uwagę sceptycyzm co do Europy w krajach europejskich, Polska jest wręcz symbolem euroentuzjazmu w Unii. Tak widzę jej rolę. What would you expect from Poland in Czego oczekiwałby Pan od Polski? w kwestii zaangażowania się w zasysanie Ukrainy do Europy. Ukraina powinna robić swoje, czyli wdrażać prawdziwe reformy. Robić coś, czego Polska nas uczy. Na przykład, żeby pozbyć się rządów oligarchów i ich własności gospodarczej. To główna różnica między Polską a Ukrainą. Niestety, historycznie rzecz ujmując, oligarchowie na Ukrainie co najmniej przez ostatnie 25 lat byli hamulcowymi rozwoju gospodarczego. I to ma znaczenie. Proszę spojrzeć, wówczas, ćwierć wieku temu, startowaliśmy z poziomu. Ukraina miała nawet większy potencjał, a teraz ma PKB na mieszkańca cztery razy mniejsze niż Polska, bo oligarchowie zasysali wszystkie zasoby. Teraz problemem jest rząd, któremu przewodniczy właściwa osoba, ale bardzo słaba, ze względu na uzależnienie od oligarchicznych grup w Wierchownej Radzie. And that's it? I to by załatwiło sprawę? Zmniejszenie roli oligarchów, reformy i Ukraina znają? się gospodarczo w Europie prędzej czy później? Myślę, że jeśli Ukraina rzeczywiście weźmie się za reformy, to wówczas wpływ Putina spadnie. Rosjanie psychologicznie są bardzo uzależnieni od tego, co wydarzy się na Ukrainie. Jeśli zacznie ona odnosić sukcesy, to Rosja traci instrument wpływu. I to jest ważne, jeśli mówimy o europejskiej percepcji wydarzeń ukraińskich. Europejczycy boją się Rosjan. Woleliby trzymać się od nich z daleka. Ale jeśli Rosja czy Putin jest słaby, wtedy właśnie jej nie ma. Jeśli Ukraina będzie więc silna, wzrost gospodarczy będzie szybki, kraj nie będzie źródłem problemów tylko rozwiązań, wtedy będzie automatycznie przegarnięta przez Europę. Aby się to stało, należy zmniejszyć poziom korupcji, wdrożyć reformy i pozbyć się wpływu oligarchów. Potrzebujemy nowej klasy politycznej na Ukrainie, która jest już u progu wpływów. Ci ludzie są blisko, potrzebują tylko wygrać w wyborach. Be... Jaka będzie w tym wszystkim rola Leszka Balcerowicza? Is... Balcerowicz był doradcą rządu, teraz doradza prezydentowi. Zanim ja objąłem swój urząd, współpracowałem z nim ściśle. Mam dla niego duży szacunek i myślę, że to, co on proponuje, to zdroworozsądkowe propozycje. Problem w tym, że w Gruzji oferowaliśmy to samo, pomysły wynikające ze zdrowego rozsądku, tylko skorumpowany rząd nas nie słuchał. Tu nie posłucha także Balcerowicza. Zaproponowali go Amerykanie, mówiąc, ok, jeśli nie chcecie słuchać swoich, posłuchajcie jego. Ale mam obawy, że to nie poskutkowało. Dlatego Balcerowicz był na tyle inteligentny, żeby odmówić propozycji objęcia bezpośredniego stanowiska w rządzie, funkcji premiera czy wicepremiera odpowiedzialnego za reformy. Wtedy bierze się odpowiedzialność za coś, czego na przykład nie da się uchwalić. Uh, uh, uh, anyway, so... Naszego Walcerowicz Nasze ma w Polsce opinię twardego zwolennika liberalnej gospodarki. Czy to z ukraińskiego punktu widzenia dobra sprawa w obecnej sytuacji? W Ukrainie na Ukrainie wszystko jest tak przeregulowane, że liberalizacja jest niezbędna. Jeśli się łagodzi przepisy, oczywistym jest, że trzeba pozostawić pewną rolę państwu. Ale najpierw do tej fazy trzeba dotrzeć. To na pewno nie teraz. Teraz jest skorumpowany oligarchiczny system, który reguluje wszystko i drenuje gospodarkę poprzez łapówki, pożerając poniekąd własne państwo. W takim wypadku trzeba się otworzyć, zliberalizować. Ale powtarzam, i tak nikt nie posłuchałby Balcerowicza. Stary system musi się otworzyć, to na pewno. Sure. Tak mówi były prezydent Gruzji, Michał Saakaszwili, który aktualnie szefuje administracji w obwodzie Odeskim. Przejdźmy jednak do spraw polskich i kilka może skojarzeń. Katowice to Śląsk, Śląsk to górnictwo, a skoro udało się porozmawiać z prezesem Tauronu, Remigiuszem Nowakowskim, zapytałem go o to, jak długo należąca od niedawna do tego koncernu kopalnia Brzeszcze, która zanotowała 65 milionów złotych straty w pierwszym kwartale, będzie nierentowna. Minus w Brzeszczach był zakładany przez nas, to jest jakby pierwsza faza programu integracji, nad którym pracujemy w tej chwili. W zasadzie trzeba powiedzieć tak, jeśli uda nam się doprowadzić w ciągu dwóch lat, tak jak planowaliśmy, do docelowego poziomu wydobycia na poziomie 1,8 miliona ton rocznie, to ta kopalnia będzie mogła funkcjonować na zasadach rentownych. Oczywiście potrzebna jest jeszcze tam pewna restrukturyzacja, czy raczej integracja, tak żeby jakby efektywność mogła być podobna jak w pozostałych kopalniach Tauron wydobycia. ale wierzymy, że to uda się osiągnąć. Na czym miałaby ta restrukturyzacja polegać? Znaczy przede wszystkim to jest taki sam system pracy, to jest prowadzenie jakby jednolitego sposobu jakby planowania też oceny inwestycji, tak żebyśmy mogli jakby w sposób już taki, który wykształciliśmy w pozostałych kopalniach Janinie i Sobieski, gdzie jesteśmy w stanie produkować rentownie i konkurencyjnie, robić to w Brzeszczach. Panie prezesie, wszyscy zastanawiają się w Polsce w tej chwili, że dobrze, skoro energetyka zaangażowała się w to, żeby jakoś zmienić, uzdrowić polskie górnictwo, to czy to nie odbije się jakoś na cenach prądu, na cenach dla odbiorców zwykłych? Co będzie się działo z cenami właśnie energii? No Na razie to zobaczymy w rachunkach pewnie w pierwszej kolejności nową pozycję, jaką będzie abonament radiowo-telewizyjny, który od 1 od stycznia ma być wprowadzony, no, ale to nie będzie jakby koszt energii oczywiście. Natomiast ja powiem tak, my musimy mieć świadomość tego, że jakby bezpieczeństwo będzie nas musiało coś kosztować, tak? Pytanie, jak to zrobić, żeby ten przyrost tych kosztów był jak najmniejszy. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, że przez ostatnie lata mieliśmy no, do czynienia z brakiem inwestycji, pewnego rodzaju skumulowaniem tych nakładów teraz. No przecież jeśli my Wykładamy 6 miliardów na Jawożno. Podobnego rzędu kwoty Kozienice, to jest Enea i PG Opole, no to te środki będą musiały niejako przełożyć się częściowo na całościowy jakby koszt energii. Tak? Ale z drugiej strony one muszą być wydane, no bo jeśli odstawimy bloki, które nie będą mogły pracować i ich czas się kończy, no to nikt z nas nie będzie miał energii, no to to jest chyba sytuacja, której nikt z nas nie chciałby doświadczyć. Inaczej, per saldo to może okazać się, że w ogóle wzrostu nie ma, tak? Tylko pytanie, na ile spółki będą w stanie jakby przeżyć ze stratą wprowadzonej działalności, tak? Ostatnie pytanie, mówimy o rozbudowie mocy elektrowni węglowych, tymczasem dziennikarze tygodnika Der Spiegel dotarli do najnowszego planu Komisji Europejskiej, która chciałaby, żeby w całej Europie powstawało więcej mini-reaktorów jądrowych, żeby rozwijać elastyczną energetykę jądrową. Jak pan patrzy na możliwości realizacji takiego pomysłu w Polsce i czy potencjalnie Tauron w czymś takim mógłby partycypować. Ja bym powiedział tak, ja naprawdę wierzę w rozwój technologiczny, w tym sensie, że my nie powinniśmy definiować sobie sztywno miksu energetycznego w perspektywie tam kilkudziesięciu lat. Możemy oczywiście indykatywnie powiedzieć, ok, węgla będzie z 90%, na przykład 50%, tak, ale to chcemy zachować, bo jest to w naszym interesie i jest to uzasadnione. Natomiast pozostała część miksu powinna być wyznaczana przez dostępność technologii tak, i ich opłacalność. Więc jeżeli okazałoby się, że tego typu reaktory tak, mają, że tak powiem, uzasadnienie ekonomiczne, no i jest oczywiście na to przyzwolenie społeczne, bo jak wiemy, to jest tutaj dużym wyzwaniem też, no to być może jest to jedna z alternatyw. Natomiast popatrzmy też na to z innej strony. Jest bardzo dużo niespójności w ramach samej komisji. Niemcy, które dzisiaj doktrynalnie wychodzą z energetyki jądrowej, tak? Francja, która z kolei bardzo mocno stawia na, na, na kontynuację rozwoju energii jądrowej, więc tak naprawdę nie mamy nigdzie zdefiniowanego, uniwersalnego, można powiedzieć, katalogu technologii produkcji. Tauron nadal będzie wspierał narciarstwo w Polsce? Ja, ja bardzo lubię jeździć na nartach, ale to, zanim jeszcze byłem w Tauronie to, to jakby ten pro program zaczął się już realizować wspólnie z, z Goprem i w ogóle partnerami yy, lokalnymi. Myślę, że jest to dosyć logiczne, dlatego że akurat nie większość obszaru naszego działania to jest obszar od Karkonoszy po w zasadzie Bieszczady. A to oznacza, że jest to obszar terenów narciarskich, skoro tu są nasi klienci przyjeżdżają na narty, no to mamy pewnego rodzaju win-win, tak? I myślę, że będziemy kontynuować tą współpracę. Tyle Remigiusz Nowakowski, prezes Tauronu. Dziś na kongresie mówiło się też sporo o rynku pracy. Skoro dane gus tak optymistyczne, no to trudno się dziwić. Prawie 6 realny wzrost płac w kwietniu zrobił wrażenie na prezesie Work Service Macieju Wituckim. Dla pracowników to przede wszystkim oznacza, że ten rynek pracownika, który jest, będzie jeszcze bardziej rynkiem pracownika. Myśmy prowadzili, prowadzimy że cyklicznie badania i z tych badań wynika, że ewidentnie z jednej strony pracownicy czują się pewniej, i duża część pracowników dostaje oferty zmiany pracy. Dzisiaj to już jest 21% w ostatnim badaniu, bo osób, które stwierdziły, że w ostatnim czasie dostały ofertę zmiany pracy. Jest bardzo duży wzrost z drugiej strony są oczekiwania tychże pracowników co do podwyżki płac, a po trzeciej i co najważniejsze, po stronie pracodawców pojawia się raptem około jednej czwartej, może jednej piątej, którzy też odpowiadają, tak w tym roku przewidujemy podwyżki płac, także ta presja ze strony pracownika na pracodawcę i też gotowość pracodawców podwyżek się absolutnie pojawia. Dlaczego tak jest w takim razie, że jednak te wynagrodzenia ostatnio miały problem z rośnięciem w szybszym tempie niż wzrost gospodarczy i czy to się ma szansę przynajmniej na jakiś czas odwrócić? No ja myślę, przede wszystkim Pierwszym elementem jest to, że ten wzrost gospodarczy, bo jeśli miałem jedną taką troszeczkę słabszą informację, to była ta informacja o tym, że wzrost PKB nie był aż taki, jakiego oczekiwaliśmy, a Polska zdecydowanie potrzebuje być powyżej 3% wzrostu PKB rocznego po to, żeby nam spadała ilość bezrobotnych, a zatem idzie, żeby ta presja na płace po stronie pracowników wciąż istniała, więc jeden, presje rosną, wzrost wynagrodzenia średniego, dwa, musimy absolutnie utrzymywać wzrost PKB powyżej 3%, bo jeśli nie, to w tym momencie ten trend rynku pracownika może się odwrócić. Sporo jest też takich głosów, że jednak statystyki wyliczane przez GUS są obarczone dużą słabością, to znaczy liczymy tylko firmy, w których jest 10 wyżej, a tak naprawdę sól polskiej przedsiębiorczości jest w tych małych firmach, poza tym średnia nic nie mówi o medianie, a mediana jest niższa i tak naprawdę ludzie zarabiają mniej niż mówi ta średnia. Co pan może powiedzieć na takie zarzuty? My mamy własne badania, które nie opierają się na statystykach GUS-owskich, tylko na odpytywaniu przez nas bezpośrednio i w tym również pracowników. I w momencie, kiedy my mamy dane, które mówią... Co piąty z nas dostał ofertę zmiany pracy, trzy czwarte z nas nie boją się utraty pracy, no to to są elementy, które wzmacniają tylko tą wiedzę gusowską pod tytułem tak jest zmiana trendu. Teraz ten trend nie będzie się przekładał i to znów z naszych badań wynika, że, że on się nie będzie przekładał jakieś gwałtowne wzrosty płac, przynajmniej nie w tym roku. Natomiast jeśli PKB nadal będzie rósł, jeśli w związku z czym nadal będzie spadało bezrobocie, no to w tym momencie w roku 17 możemy oczekiwać nawet przyspieszenia tego procesu wzrostu płac. To skoro w takim razie mamy sytuację korzystną na rynku pracownika, o jakie podwyżki, jakiego rzędu podwyżki prosić, żeby ją uzyskać? Kiedy patrzymy na rynek pracownika, to niestety dla nas tutaj zgromadzonych wokół tego mikrofonu, którzy zapewne skończyliśmy szkoły na poziomie wyższym, ten rynek pracownika... Głównie dotyczy niestety, niestety pracowników tych niebieskich kołnierzyków, czyli wykwalifikowanych pracowników dla produkcji, wykwalifikowanych pracowników dla transportu, dla białych kołnierzyków, które najczęściej kojarzymy z tym pójściem do prezesa i powiedzmy, a teraz żądam ich procent więcej. Ale pan widzę, prezes tak jest w białym ko kołnierzyku dzisiaj. Ja jestem dzisiaj wyjątkowo w białym kołnierzyku, natomiast wracając do naszego tematu, ta presja, na poszukiwanie pracownika, ten rynek pracownika, on dzisiaj znajduje się głównie po stronie pracowników wykwalifikowanych. Jeśli mówimy o firmach, które zgłaszają trudności z znalezieniem pracowników, to z wyjątkiem administracji publicznej, która mówi, jak wynika z naszych badań, my rzeczywiście potrzebujemy białych kołnierzyków, tych specjalistów wysokiego poziomu, to w przemyśle i w gospodarce najbardziej poszukiwani są dzisiaj wykwalifikowani pracownicy produkcji, logistyki. Myślę, że dzisiaj mówimy o wzroście płacy rzędu 4-5%. Więc ja myślę, że jeśli mamy średnią taką, no musimy być ambitniejsi niż średnia. Ale proszę mnie później nie pociągać do odpowiedzialności, jeśli którykolwiek z naszych słuchaczy przypadkiem dostanie odmowę. Zastrzegał Maciej Witucki, prezes Work Service. Tyle z Katowic na dziś. Na Europejski Kongres Gospodarczy wrócimy jutro z samego rana w trójce. Paweł Sołtyk, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt.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 Bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym laptopie. Teraz w Mediamarkt. 50 rad 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za 2599 zł. MediaMarkt.pl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 Tu program trzeci Polskiego Radia. środa 18 maja minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mrus. Komisja Europejska czeka na postęp, opozycja czeka na ruch rządu i przekłada swoje spotkanie w sprawie rozwiązania sporu o Trybunał Konstytucyjny. 72 lata temu stoczyli krwawy bój pod Monte Cassino. Dziś weterani tamtych krwawych walk wzięli udział w uroczystościach, o których za chwilę opowiemy. Na wolności mógłby utrudniać postępowanie. Tak sąd uzasadnia decyzję o wydłużeniu aresztu dla adwokata Marcina Dubienieckiego. Sprawa dotyczy wyłud i kierowania grupą przestępczą. Po wczorajszym spotkaniu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z udziałem PIS-u dziś miało być kolejne bez partii rządzącej. Rozmowy organizowała opozycja, jednak w ostatniej chwili je odwołała, a wpływ na to miała informacja z Brukseli. Komisja Europejska oświadczyła, że czeka do poniedziałku na postęp w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego w Polsce. W przeciwnym razie wyśle oficjalną, negatywną opinię dotyczącą stanu praworządności w naszym kraju. Potem może zacząć się kolejny etap, który może zakończyć się nałożeniem sankcji. A w tej sytuacji opozycji postanowiła przenieść swoje spotkanie na wtorek. O tym politycznym zamieszaniu Małgorzata Naukowicz. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśniał, że w obliczu decyzji Komisji Europejskiej trzeba dać sobie czas na przygotowanie się do rozmowy. Ponowił też zaproszenie na spotkanie dla wszystkich klubów parlamentarnych premier Beaty Szydło i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba odpowiedzieć na ten apel Komisji Europejskiej. Kryzys konstytucyjny nie służy już Polsce. Jeżeli w poniedziałek polski rząd będzie gotowy do odpowiedzi, we wtorek jesteśmy otwarci, żeby spotkać się o tym, rozmawiać. Szef P Ogrzego Schetyna dodaje, że jeżeli politycy PiS-u nie przyjmą propozycji, sytuacja wokół Polski będzie coraz trudniejsza. Lider nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że wszystko jest teraz w rękach rządu. Najprostszym sposobem rozwiązania konfliktu konstytucyjnego w Polsce jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję o przełożeniu spotkania krytykował Paweł Kukiz. Partiokraci robią wszystko, by nie doszło do zażegnania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Odbyliśmy no, wczoraj spotkanie. Ci, co nie mają nic do powiedzenia, nie przyszli. Ci, co mają coś do powiedzenia, przyszli i dyskutowali o swoich projektach. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki dodaje, że Wczorajszego spotkania jest, jak to określił, pozytywna konkluzja, której Prawo i Sprawiedliwość zamierza się trzymać. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie trójci. Wiele wspomnień i ogromne wzruszenie tych, którzy walczyli pod Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym oddano hołd żołnierzom generała Andersa, którzy zginęli walcząc i zdobywając wzgórza oraz klasztor benedyktynów. W uroczystościach wziął udział prezydent Andrzej Tuta Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślał niezwykłe bohaterstwo żołnierzy II Korpusu Polskiego i mówił, że bitwa o Monte Cassino stała się inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków do walki o niepodległość. To ona między innymi rozpalała w sercu ogień dążenia do wolności. Apel poległych przywołuje żołnierzy polskich oraz innych państw którzy na zawsze pozostali na ziemi włoskiej, walcząc o wolności swoich ojczyzn i innych narodów. Wstancie do apelu! Kości, kości! na cmentarzu. Weteranom trudno było opanować emocje. Sami łzy płynęły mi z osz. Ja znam każdy grup mojego kolegi. Musieliśmy wykonać to zadanie. Generał prosił. No to zrobiliśmy to. Opiara była trochę może za wysoka. W bitwie o Monte Cassino poległo ponad 920 polskich żołnierzy. Z Monte Cassino Witold Banach, Polskie Radio. Marcin Dubieniecki zostaje w areszcie na razie na kolejne trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, którzy zajmują się sprawą znanego adwokata, podejrzanego o wyłudzenie kilkunastu milionów z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. O decyzji Sądu Okręgowego w Krakowie mówi jego rzeczniczka. Beata Górszczyk. Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich zarzucanych przestępstw. Zachodzi przesłanka realnej obawy matactwa, a więc możliwości wpływania na zeznania innych osób, wyjaśnienia współpodejrzanych, ewentualnie podejmowanie innych działań, które utrudniają postępowanie karne. Dubiniecki został zatrzymany pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą, wyłudzenia środków publicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Zdaniem prokuratury proceder wyłudzenia pieniędzy miał polegać na zatrudnianiu osób niewidomych oraz słabowidzących na stanowisku telemarketerów. Miały zarabiać ponad tysiąc złotych, ale tak naprawdę. Naprawdę dostawały połowę, reszta szła na konta trzech firm. W tej sprawie zatrzymano w sumie pięć osób, grozi im do dziesięciu lat więzienia. Na koniec przenosimy się do Francji, gdzie dziś zorganizowano wiele protestów przeciwko, jak mówili ich uczestnicy, przemocy stosowanej przez policjantów wobec uczestników antyrządowych manifestacji. A swoje demonstracje organizowali także policjanci. W Paryżu doszło do niebezpiecznego incydentu. O szczegółach opowie nam Marek Brzeziński. W bocznej uliczce w Śródmieściu Paryża nieznani sprawcy rzucili koktajl Mołotowa na samochód policyjny, który stanął w płomieniach. Z jego wnętrza z trudem wydostało się dwóch policjantów mających pilnować, by demonstracja antypolicyjna organizowana wbrew zakazowi prefekta stolicy nie zamieniła się w demolowanie sklepów i wiat autobusowych. Samochód mimo natychmiastowej interwencji strażaków spłonął doszczętnie. Z kolei na Placu Republiki demonstrowali policjanci przeciwko fali nienawiści wobec funkcjonariuszy ze strony zakamuflowanych grup rozrabiatych. Czy towarzyszących manifestacją przeciwko nowemu kodeksowi pracy. W wyniku tej agresji kilkudziesięciu policjantów w całym kraju odniosło obrażenia. Według socjologów to na policji skupia się cała frustracja i niezadowolenie części społeczeństwa z polityki rządu. Tymczasem aż 82% ankietowanych przez dziennik Le Parisien jest dobrego zdania o stróżach porządku. Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w trójce, Adam Malecki. Czas na gorączkę środowej nocy, gorączkę piłkarską rzecz jasna. Temperatura podskoczy szczególnie kibicom Sewilli i Liverpoolu. To te dwie drużyny zagrają w Bazylei w finale Ligi Europy. Hiszpański klub ma szansę na trzecie z rzędu trofeum, a łączna liczba sukcesów w tych rozgrywkach jest jeszcze większa. A por la quinta, czyli naprzód po piąty tytuł widnieje na szalikach kibiców Sewilli. W stolicy Andaluzji noszą je przechodnie, turyści, nawet pracownicy banków i urzędów. Kibiców z szalikami spotkać można też na ulicach Bazylei. Na żywo z trybun mecz będzie oglądało ponad 10 tysięcy Hiszpanów. Będzie to dla Sewilli piąty finał Ligi Europejskiej w ciągu 10 lat. Musimy być przygotowani na wszystko. Na to, że zaczniemy wygrywać, przegrywać, na to, że będzie to dla nas bardzo długi mecz. Również na to, że sytuacja może się skomplikować, mówił Unai Emery. Prasa sportowa uważa, że walka będzie wyrównana. Turyn, Warszawa i Bazylea. Wierzymy, że ten finał też będzie dla nas szczęśliwy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A o tym, że to będzie bardzo wyrównany finał, jest przekonany także trener Liverpoolu Jürgen Klopp. Wielki szacunek dla całego zespołu Sewilii naprawdę zasłużyli na ten finał, mieli tak samo trudną go. drogę jak my. I to mi się podoba. Obie drużyny zdominowały ten puchar i potraktowały bardzo serio. Szykuje się piękny finał. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że zwycięzca zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 20.45, transmisja w telewizyjnej dwójce i Kanal+. Plus. Wcześniej o 20.30 w drugim meczu memoriału Huberta Wagnera zagrają nasi siatkarze. Wczoraj przegrali na inaugurację po breku z Bułgarią, dziś zmierzą się z Belgią. Nie wynik jest jednak najważniejszy, przekonuje Bartosz Kurek. Przypominam wszystkim, że to turniej czysto sparingowy i najważniejsze granie zacznie się dopiero za moment. Mam nadzieję, że do tego momentu odnajdziemy taki nasz rytm, naszą fajną postawę waleszną na boisku i będziemy grali nie tylko fragmentami, ale w przeciągu całych spotkań bardzo dobrze. I najważniejsze, żeby z formą trafić na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, który zostanie rozegrany w Tokio od 28 maja. We Włoszech za to kolarze rywalizują w Giro d'Italia. Rafał Majka najwyższą formą ma się wykazać od piątku, kiedy zaczną się wysokie góry. Dziś na płaskim etapie wygrał Włoch Diego Ulissi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. Majka jest na siódmym miejscu. Kolejny serwis sportowy po 21. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Noc będzie w miarę pogodna, ale chłodna. Temperatura od 3 stopni na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. W Dolinach Górskich możliwy spadek temperatury do minus 4 stopni. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Jutro zachmurzenie od małego do dużego. Na północy, na zachodzie i na południu możliwe przelotne opady deszczu. Możliwe. Może się nie sprawdzi. Na zachodzie spodziewane są burze z silnym wiatrem do 65 km na godzinę w porywach. Temperatura jutro od 15 na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. I te 15 na Podlasiu to już temperatura zanikająca, bo będzie coraz cieplej w tym tygodniu. Z każdym dniem w piątek, sobotę i niedzielę upał. W, niedzielę do 20, w sobotę do 25. Naprawdę? W niedzielę do 27 Ach, stopni. A to ja do Krakowa jadę rozebrana. Ale, ale, ale. Zabierz kalosze, pelerynę i ten, no. Parasol, to wiem, muszę sobie kupić taki przeźroczysty płaszcz. Będzie gorąco, ale no, to dobrze by wyglądało, ale burzowo. Trójka. Program trzeci. I wtedy wchodzi ona w tym przejrzystym płaszczu. Agnieszka Sudłowska. O audycji to wszystko. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pierłek i Robert Kantra i dziękujemy. Do usłyszenia, do jutra. A i parabrzezując... Możecie twoje... tylko żałować, że dzisiaj jestem swetrzy. na Nawiązując do twojego przywitania. E... Cześć dziewczyno.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 Pomyśl, jak wiele zaoszczędziliśmy dzięki usługom online Carnet w nowym Tiguanie. Zaplanowaliśmy trasę, przesłaliśmy ją do nawigacji, a teraz omijamy wszystkie korki. I nie musimy szukać stacji, wiemy gdzie są i jakie mają ceny paliwa. To ile czasu zyskaliśmy dla siebie? Tyle, żeby zjeść lunch w dobrej restauracji. Nowy Volkswagen Tiguan z mobilnymi usługami online Carnet to więcej niż innowacyjna łączność online w samochodzie. To cenne chwile dla najbliższych. Przekonaj się podczas jazdy próbnej, że doskonałość to dopiero początek. Volkswagen. Planujesz remont Łazienki? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład WC Compact Topas, koło z deską z duroplastu wolnoopadającą już za 299. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merleau. Szczegóły na leroymerleau.pl. Z łupieżem dawałem sobie radę, ale jeszcze wypadały mi włosy. Dlatego w aptece wybrałem biały szampon DX2, który wykazuje skuteczne działanie przeciwłupieżowe, a do tego wzmacnia włosy skłonne do wypadania. Zmień szampon na DX2, pokonaj łupież i wzmacniaj włosy. Już teraz super kumulacja w lotto! 10 milionów złotych weź los w swoje ręce i zostań milionerem wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji lotto graj w punktach lotto w Lidlu mamy tak szeroki wybór pieczywa że z pewnością znajdziesz swoje ulubione na przykład pyszną niezwykle delikatną kajzerkę jedynie za 19 groszy za sztukę tylko 19 groszy dla każdego jego ulubione chrupiące z pieca żegnamy reklamy trójka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 Pani Brodka Monika w krótkim, zwartym nagraniu My Name is Youth na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To nagranie tak właśnie brzmi na płycie. Kto już miał płytę w dłoniach, ten wie. To nie jest żaden błąd, żadna usterka. Taki po prostu koniec znienacka. Ale my teraz otwieramy nasze spotkanie, więc oto plan. Już za kilka minut... To będzie myślę 10 minut. Posłuchamy nowiutkiej, świeżutkiej piosenki duetu Xanax. To będzie pierwszy oficjalny singiel zapowiadający płytę, która nadchodzi na początku czerwca. A duet Xanax nadchodzi do nas już jutro po godzinie 20:00 i będziemy mogli z nimi o tej płycie nadchodzącej porozmawiać. A także posłuchamy mm, kilku nagrań tych, które już znamy. Tego, który za chwilę poznamy, a także zupełnie nieznanych utworów, przynajmniej jeżeli chodzi o tak zwaną szeroką publiczność. Mamy także płytę tygodnia, spotkamy się z nią po godzinie 20. To nowa druga płyta duetu Withdraw a". I w ogóle tak mi się wydaje, polska muzyka będzie górowała w dzisiejszej audycji. I to jest bardzo przyjemna perspektywa do 21. Ale oto, oto, oto, jeszcze jedna niespodzianka. Górami, lasami nadszedł ten moment. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Proszę sobie przypomnieć jak to jest polskieradio.pl ukośnik trójka. Tam widać regulamin konkursu o karnety na festiwal Opener, który nadchodzi na przełomie czerwca i lipca. Kolejna odsłona tego festiwalu czterodniowego Święta Mózgi. Wybrałam dzisiaj zestawu artystów Openerowych przekornie wobec tego co zaśpiewała Brodka. Klasyczne utwory bardzo dobrze znanych wykonawców. Bardzo jestem ciekawa, jak wielu słuchaczy trójki lata temu przed lustrem do dezodorantu, które kiedyś były tak duże jak mikrofony, próbowało z taką gracją to give it away wypowiedzieć, Red Hot Chili Peppers to jeden z zespołów, który w tym roku przyjeżdża do Gdyni od 29 czerwca do 2 lipca festiwal Opener z tych takich największymi literami wypisanych wykonawców to nie tylko Red Hot, ale także Florence and the Machine, LCD Sound System, Sigur Ross, Farel Williams, ale tak naprawdę niezależnie od czcionki interesują nas wszyscy artyści zaproszeni na tę imprezę. Chciałabym oczywiście teraz przypomnieć, że nasz konkurs to jest konkurs, w którym premiujemy kreatywność. Tak już jest od lat. Zatem, aby wziąć w nim udział, należy się zastanowić, czy mamy jakieś dzisiaj akurat siły kreatywne. Tych konkursów na antenie będzie dużo, więc może lepiej zaczekać, bo liczy się jakość, a nie ilość wysyłanych do nas propozycji. Numer, pod który można zgłaszać swoje propozycje to 73 533. Taka wiadomość wysłana do nas kosztuje 3 złote plus VAT. A dzisiejszy konkurs pójdzie tropem literackim, a nawet będzie miał no najlepsze lepszego patrona, a mianowicie Wisławę Szymborską. Jak wiadomo bawiła się słowem, zresztą teraz na naszej antenie wszystkie wspomnienia dzięki Michałowi Rusinkowi o zabawach językowych Wisławy Szymborskiej są znowu aktualne, a więc bawiła się językiem, pisała żartobliwe krótkie wierszyki, między innymi odwódki, które były poświęcone trunkom rzeczywiście, na przykład odżytniówki dzieci półgłówki. Chciałam zaproponować dzisiaj zabawę w napisanie takich odwódek, ale tematycznych, a mianowicie skierowanych w stronę muzyki, czyli alkohole zamieniamy na muzykę, nazwę zespołu, wykonawcę z tegorocznego zestawu festiwalu, ale niekoniecznie i o napisanie takiej odwódki muzycznej i wysłanie do nas ym, czas na nadsyłanie propozycji. To 19.50, potem jury udaje się na obrady i po godzinie 20.00 podamy dwie zwycięskie propozycje, a zatem dzisiaj dwie osoby wygrają podwójny karnet na cały festiwal Open'er 2016. Czekamy na odwódki dedykowane muzyce. Czekamy pod numerem 73 533. DJ Harvey i Red Hot czyli Peppers, reprezentujący dojrzałych i doświadczonych artystów z tegorocznego zestawu Festiwalu Opener. Trwa konkurs, przypominam, że czekamy na odwódki, ale w naszym wydaniu to są od muzyki, czyli zaczynamy, tak jak klasycznie zaczynała Wisława Szymborska, od, a potem używamy ogólnie pojęć muzycznych, konkretnych nazw zespołów. Tutaj jest pełna swoboda, no i wysyłamy z Prawnie i mam nadzieję dowcipnie napisany tekst sms-em pod numer 73533. Ostrzegam, 3 zł plus VAT do wygrania dwa podwójne karnety na cały festiwal. A jeżeli chodzi o festiwal i młodszych artystów, to 29 czerwca w namiocie pojawi się Duet Xanax. To będzie ich drugi występ na festiwalu Open Air. Pierwszy raz byli tam w roku 2013, ale teraz przyjadą na festiwal mając już na koncie dwie płyty, bo ta druga ukaże się jeszcze przed festiwalem. A teraz przed nami absolutna światowa premiera pierwszego oficjalnego singla zapowiadającego ten album. A zatem wszyscy gotowi? Xanax i utwór zatytułowany Nie znajdziesz mnie. Najgłębiej jak się da. Schowam ciebie, schowam nas. Nie zobaczy nas już więcej nikt. Pośród nocnych morskich fal. Szaleją rozklejam ogłoszenia rozklejam sam siebie przy okazji dziwny stan osłupienia drwuję czas i spacer. spacery music beat must, więc tropię najmniejsze szmery moja mowa jest srebrna, ty stawiasz na ciszę akcent rozpadam się zostaje srebrem tym startem na zdrapce Tak właśnie brzmi nagranie Nie Znajdziesz Mnie, Xanax, jutro po 20 w naszym studiu, a ta piosenka na antenie pewnie wcześniej, bo to nasz singiel tygodnia i nie będziemy przecież czekać do 20. Ten typ mes gościnnie pojawił się tutaj i zawrzniał obok Klaudi. No i to tyle, jeżeli chodzi o singiel tygodnia, ale przypominam, że z Xanaxem można się spotykać albo w internecie, albo muzycznie na koncertach, albo też można walczyć o karnety na festiwal Opener, gdzie wystąpią w namiocie pierwszego dnia tej imprezy. 29 czerwca trwa nasz konkurs na odwódki poświęcone muzyce, ale nie po to, aby do niej zniechęcać, tylko po to, aby ją w jakiś ciekawy sposób ująć. Czekamy do 19 50 na propozycje nadsyłane do nas. To utrzymajmy jeszcze ten radosny, niefrasobliwy rytm. Kolejny duet w naszej audycji nie gotujemy to The Dumplings, a wcześniej w duecie Siostry Wrońskiej jako ballady i romanse Byłaś serca biciem. Ten cover w ich wykonaniu można znaleźć na płycie Córki Dancingu. No a o związkach tej płyty z filmem Agnieszki Smoczyńskiej tak często przypominamy, że nie zrobię tego w tym momencie. Przed chwilą podglądałam propozycje, które przychodzą w naszym konkursie upanerowym. No będzie ciężko, będzie ciężko, bo naprawdę jest mnóstwo bardzo um, kreatywnych pomysłów. Przypomnę, że jeszcze do 19.50 czekamy na propozycje wysyłane pod numer 73533, zawierające na kształt wymyślonych przez Wisławę Szymborską odwódek formy krótkie dotyczące muzyki. Warunkiem jest to, aby zaczynała się taka formuła od od, a potem, e, zamiast zniechęcać do alkoholu, można wykorzystując muzykę, nazwy zespołów, gatunki, e, dać e, świadectwo własnego talentu. No ale już wiem, że naprawdę to będzie trudny wybór, bo dzisiaj dwie osoby wygrywają podwójny karnet na cały festiwal, ale to jest pierwszy z wielu konkursów, które na naszej antenie będą miały miejsce w najbliższych dniach, a wszystko widać na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka. Także w internecie można obejrzeć teledysk do nagrania Lost Me, Mary Mary połączyła siły ze swoim bratem Janem Komasą i naprawdę strach, strach i drżenie, kiedy tak dwie, dwie tak utalentowane osoby łączą się w pracy. Do tego jeszcze Ania Rubik w tym teledysku. Warto, naprawdę warto obejrzeć ten klip. cry Bye. Ja wiem, że to jest radio, ale naprawdę warto zobaczyć, jak wygląda ta piosenka Lost mi me, merykomasy. Masy. Można przeżyć na przykład taki lekki dreszcz. Teraz Agnieszka Obszańska. I ruszamy do Wrocławia. Teren. Kultura gdzie od jutra w Narodowym Forum Muzyki zakróluje, a jakże, muzyka elektroakustyczna w najlepszym wydaniu. A to już na świetnie nam znanym festiwalu Muzyka Elektronika Nowa, który w tym roku odbywa się pod hasłem Wzrastanie. Tytuł Wzrastanie powstało z tego, że jednym z punktów programu jest właśnie instalacja, która jest rezultatem, czy jakby kontynuacją utworu, który będzie grany, autorstwa Jean-Luc Hervé, francuskiego kompozytora, i którą ja widziałam w Paryżu przed centrum Popidou i która mnie bardzo zaciekawiła i zachwyciła, można powiedzieć, bo to było właśnie takie zaprzyjaźnienie się z betonową przestrzenią poprzez pozwolenie na to, żeby tam jednak rosła zieloność i roślinność i wszystko wobec obecności muzyki elektronicznej oczywiście. Mówi Elżbieta Sikora, dyrektorka artystyczna festiwalu. I tą właśnie instalację do Wrocławia i stąd się wziął tytuł tej edycji festiwalu, To jest wyjątkową edycją, ponieważ my jesteśmy Biennale, a w tym roku wyjątkowo występujemy w roku parzystym. Z okazji tego, że Wrocław jest europejską stolicą kultury. Po raz pierwszy festiwal będzie odbywał się w salach Narodowego Forum Muzyki, a przed budynkiem na ogromnym placu kiełkować będzie instalacja Jean-Luc Hervé odtworzona z 35 malusieńkich głośników i to właśnie ona powita nas przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki. Ale, ale, wejdźmy już do środka, gdzie czeka na nas bardzo ciekawy punkt programu, rozłożony na wszystkie dni festiwalowe. Tutaj królował będzie dźwięk, rozumiany bardzo szeroko. To sekcja kino dźwięku, dzięki której odwiedzimy wiele miast opowiedzianych dźwiękiem właśnie. I obserwacja tego, czy też słuchanie tego w sposób inny niż taki po prostu, że się tego nie słyszy albo zatykanie sobie uszu słuchawkami, w których bez przerwy leci jakaś muzyka, zamyka nas na ten świąt, świąt dźwięku, który się stale rozwija i który jest wart uwagi. Daliśmy absolutnie wolną rękę, jeśli chodzi o formę, czy to będzie forma bardziej abstrakcyjna, totalnie muzyczna, czy te dźwięki staną się zupełnie tylko wartościami czysto muzycznymi, czy też będzie to reportaż, czy będzie to taki rodzaj radiowej formy. O tym przekonamy się wchodząc do kina dźwięku, w którym wyobraźnia dźwiękowania ma granic, ale wyobraźni nie zabraknie też podczas koncertu symfonicznego, który połączy muzykę elektroniczną z orkiestrą. Tradycją się stało i zależało mi od kiedy jakby zajęłam się dyrekcją artystyczną tego festiwalu, żeby właśnie wyprowadzić muzykę elektroniczną do dużej sali, żeby potraktować ją jako równoważną z wielkimi formami muzycznymi, symfonicznymi i innymi. I ten koncert symfoniczny stał się tradycyjnym dla nas. W dodatku w tym roku po raz pierwszy wejdziemy do tej fantastycznej nowej sali, więc to jest duże wyzwanie. Mamy program bardzo ciekawy, bo pokazujący utwory też i starsze i najnowsze. Pokażemy też zamówienie, złożyliśmy u dwóch młodych kompozytorów z Krakowa, Szczylczyka i Remera, którzy piszą wspólnie utwory. To też jest taka ciekawa sprawa. Wszystkie utwory są z elektroniką. Myślę, że to będzie wielkie wydarzenie. Bo jest i Volga Gnitere z Austrii, bardzo teraz ceniony młody kompozytor. Jest też Simon Steen Andersen, którego już znamy z Warszawskiej Sieni, który jest kompozytorem młodym i bardzo dowcipnym i pełnym energii, więc to naprawdę będzie nawet można się uśmiechnąć podczas wykonania tego jego utworu. No i ci dwaj nasi koledzy z Krakowa oraz Jörg Heller już senior i to będzie utwór dosyć stary, robiony wirkami, jeszcze techniką taką, gdzie dźwięki elektroniczne są zarejestrowane wcześniej, więc myślę, że to na pewno jest taki przekrój historyczny trochę tego, jak dźwięk elektroniczny zachowuje się wobec orkiestry, jak może współgrać razem z wielką orkiestrą. Więc koncert poprowadzi Michał Klauza, będzie grała orkiestra oczywiście Narodowego Forum Muzyki. To koncert symfoniczny, konfrontacje, a w sobotę koncert specjalny ponieważ zaprosiliśmy zespół stworzony przez Piera Bouleza w Paryżu, Ensemble en bohain, znany na całym świecie. Będzie on dopiero po raz drugi w Polsce, więc wielkie, wielkie wydarzenie i ono się łączy z tą naszą instalacją, o której mówiliśmy na początku. A ciekawą rzeczą w tym jest to, że ponieważ zależy mi zawsze na tym, jeśli zapraszamy zespoły spoza Polski, czy jakichkolwiek gonawców, to zawsze prosimy ich, czy też proponujemy im tak dosyć jednoznacznie, że powinni do programu włączyć jakiś utwór polski. I tu nie tylko, że włączyli, to że zamówili utwór u Zubel, więc to jest też jakieś takie nasze osiągnięcie wielkie. I to będzie wydarzenie. A festiwal Muzyka Elektronika Nowa rusza już jutro we Wrocławiu. Polecam. Znakomity festiwal. Agnieszka Opszańska za nami. Za nami także przyjmowanie propozycji w naszym konkursie o karnety festiwalu Opener. Proszę propozycji już nie wysyłać. Mamy tylko 9 minut do godziny 20, więc czas na nadsyłanie propozycji minął. No Za chwilę będziemy naprawdę mieli trudny orzech do zgryzienia, wybierając nagrodzone dwie, ale to jeszcze chwila. Tymczasem na naszej antenie Anoni. I don't love you You left me for another girl You left me in a broken world You left me lying in the street You left me without body I come into rust. My body turned into dust. I couldn't get out of the hole. I was so lonely all alone. When the phone rang I was there When my parents called I just sat and stared I, I went to sleep Hope that my life I Take me off the face of this lonely world. Let me turn, turn in your love, in your love, in your love. It's been a while, and I don't know you anymore. blue Noni, I don't love you anymore, to nagranie jest oczywiście z płyt, na którą tak wiele osób czekało i tak wiele osób się nią teraz zachwyca. Koncert przed nami na OFF Festiwalu latem.